Witajcie moi drodzy w 48 odcinku podcastu Złoty Tron. Witam się z Wami Zygi, Szwagier i Wincent. Zapraszamy. Najpierw omówimy sobie jak zwykle warsztaty. Warsztaty, czyli rzeczy, które zrobiliśmy w ostatnim czasie. I jak żeśmy sprawdzili, to ostatni odcinek wrzucaliśmy jakoś pod koniec marca, 30 marca chyba. Więc od tamtego czasu podzielimy się z Wami tym, co pomalowaliśmy, co udało nam się zrobić. Nie, tak, żeby też smotywować Was. Wiem, że odcinek nie był przez długi czas już nagrywać, nie nagryliśmy w kwietniu. Umówmy się, już chyba się przyzwyczailiście, że nie jesteśmy jakoś super regularni, tak. ale pamiętamy i się umawiamy jak tylko możemy, żeby nagrać. Dokładnie. Znaczy ja dzisiaj nie pamiętam, że się umówiliśmy i chłopaki obudzili mnie dzwonkiem do furtki. Zobaczył dwóch typów przed furtką e, idę spać dalej. Nie potrzebuję Biblii. Nie, ale serio. Tak, <grystanie> ani kolekcji, jak z cyklopedii, Brytaniki. Zer, zerknąłem, przez, zerknąłem bez okularów, tak przez okno w planie. Tak yy, znowu dwie, znowu dwie, zbawiarze przy dwie, dwie bezkształtne plawy. A mówiłem wam, jak na Kopcińskiego mieszkałem i przyszli jechowi, motywować nie. mnie. No, <grystanie> dzwoni domofon, o jakiejś randomowej porzednia, niczego nie zamawiałem, nie, na nikogo nie czekają, ale dobra, odbieram. No i dzień dobry. Czy wie pan, kto może ocalić nasz kraj? Mówię tak, Balcerowi, już do widzenia. O, ja bym ja może mniej, mniej elokwentny, miałem dowcip, ale lata temu, jak jeszcze mieszkałem na Starych Śmieciach, przychodził chłopaszek i dzwoni do furtki, wychodzę taki zaspany. Ksiądz będzie chodził po kolędzie. Okej. Okay. I Koleś, no. Hmm. I Koleś ten też m, m, niezbyt elokwentnie. No, ksiądz będzie chodził po kolędzie. Mówię, no fajnie. I co w związku z tym? <laughs> I tak za 3-4 razy kolesia przetrzymała, aż w końcu poszedł sobie po prostu. No to Stary, to u mnie była akcja, już na tym mieszkaniu gdzie teraz mieszkam, że... Yy, no bo są, tak jak mówisz, że chodzą i pytają, czy ma przyjść, czy ma nie przyjść. Czy przyjmujecie I... księdza? Tak, żeby tak ale, powiedział, to bym mógł podjąć tak, nie? W ale, ale był motyw, że ja byłem w pracy, Kinga była w domu. Pytali i Kinga powiedziała, dziękujemy, nie. I... Żyliśmy z przekonaniem, że nie będzie. I potem była jakaś taka sytuacja, że ja byłem w domu, a Kingi nie było. To było jeszcze przed dziećmi. nie? E, ja byłem w domu, Kingi nie było. I nagle dzwonek do drzwi, nawet nie domowo, tylko dzwonek do drzwi. No bo ktoś no nie uspuścił. Otwieram, No i stoi ksiądz. Tak? Ja mówię, dzień dobry. No i już mina zrzedła. Nie? No bo się przywitałem nieregulaminowo. I patrzy się na mnie. Nie? Ja mówię, w jakiej sprawie? <laughs> a to jak tak, to do widzenia. I poszedł. Nie? <laughs> Panie, z kopertą mógłby pan chociaż przejść do tej drzwi? No cóż, no. Obrazy majestatu chyba dokonały. A to mówiłem wam, co ja swojej żonie kiedyś zrobiłem, bo moja żona lubiła przyjmować księdza, Nie Na Starych Mityach kiedyś przyjęła księdza, chyba zanim jeszcze, ja obraziłem wszystkich na parafii. I przyszedł i ja strasznie nie lubiłem oczywiście, że jak ksiądz przychodzi. I zobaczyłem, że stówkę włożyła pod, pod ten. Pod, no pod serwetkę. Pod serwetkę, nie? Stówkę chyba, nie pamiętam, ale w każdym razie wziąłem i zamieniłem stówkę na 20 złotych, nie? No bo za darmo będę dawał koleśowi pieniądze, nie? bo 20 złotych to niech już ma, nie? I nie zapomnę tej miny, miałem tak przesrane u Magdy później, bo ona, wiesz, ksiądz przychodzi i tak, wiesz, tutaj wszystko tego, no to tak, jak, że tak no tutaj, nie? Pod serwetką, nie? Tak w ogóle jakby, jest krempacja, że w ogóle pieniądze daje. Żeby Pan Jezus nie widział. Tak, tak, tak, no to po zmroku, nie? I, Zasłoń okna. I, I koleś wyciąga te 20 złotych, ty koleś takie... Hmm, 20 zł. I nagle widzę takie spojrzenie, i Magda przez cały pokój. Żum, na... ja taki... Powinien wyjąć szmatkę i zacząć wycierać tam, gdzie tą wodą święconą pochlapą, nie? Tam... jest. Ja takie, takie spojrzenie, wiem, tak przekichane przez. no dobre kilka dni. Ciche dni miałem. Bo księd, ksiądz dostał 20, a nie stówę. No, jest. Masakra, Dobrze, więc wróćmy do warsztatów i tego, co pomalowaliśmy. Może ja zacznę, bo tak patrzyłem sobie na swojego Instagrama, że od tamtego czasu skończyłem malować te tały, które malowałem dla, dla klubu Maruder. To są te modele, które żeśmy sklecili właściwie z, no z resztek, które tam zostały. Więc skończyłem tą całą armię i teraz stoi ta armia dumnie w stagrafie. Nie jest to. A tam jest miejsce w gablotka, Bo tam już ciężko było jak ja ty Tak, się yy, chyba tego y, Adama, żeśmy rzeczy poprzesuwali, po ścis ścisk taki zrobiliśmy... No stary, no moi to stoją podstawek na podstawku praktycznie. Wiem, wiem, wiem. Wie. No i ci tau też stoją tak, że jest... Całość armii stoi na jednym półce. Jak, jak wysypywaliście kiedyś klocki Lego z pudełka. Tak, <laughs> to tak mniej więcej gablota wygląda. Nie, jest, jest napchana Krespin chyba nawet myślał o to, żeby kupić kolejną już gablotkę, bo, bo, bo fajnie to wygląda i. Wiesz co, ja tak myślałem, że mu zaproponować, że. Bo, bo ja w domu już nie wstawię, już mam trzy, i naprawdę już przy drugiej to były trudne negocjacje mhm. z żoną, a trzecia to już w ogóle musiałem bardzo się poświęcić, żeby mogła być. Ale chciałbym docelowo więcej, to może po prostu ja bym przysponsoruję, niech ona stoi u niego, bo to mm. te tolfy są, to NZK. Mm -hmm, tak. I kiedyś, jak się przeniosę na większe mieszkanie albo domek, to po prostu sobie od niego odbiorę, może w ten sposób. Za 200 zł, to wiesz? No, no możesz, że pamiętaj, że już to, nie kupisz do to torfa czarnego. Będę musiał zagadać, nie? Nie. Ale kupię czarny spray. Czemu, bo ra ra <słyszy> rasizm, czy co? Nie <słyszy> wiem, po prostu nie robią, tak samo jak nie Może w Rosji robili. Możliwe, tak samo jak nie robili. Nie, nie, ale to już przed wojną, długo, długo przed wojną, tak samo jak nie kupisz tych kalaksów, pojedynczej kostki, kostki czarnych. podwójnej ja, przepraszam, podwójnej kostki nie kupisz, czar, I powinien kupisz czarną? Mhm. Podwójnej nie. Mhm. Więc musiałem podwójną malować. Okay. E, no bzdury jakieś totalne. Dosem też materiałów może albo faktycznie. Nie, po prostu coś mi to wszystko inne jest? I na przykład w kolorach tylko nie ma. Nie teraz, masz, e... teraz trzeba spekulować jak przy GW. U, u Kevina Smina się dowiedziałem, dowiedziałem że jak oprowadza y, człowiek z agencji nieruchomości, jak chcesz kupić dom. Hmm. Ja, I w Stanach cię oprowadza i zawsze. Y, główna sypialnia to było master bedroom. Mm -hmm. Teraz już nie jest master bedroom? Nie jest master, ale, ale faktycznie to nie jest to, że to jest tam wirczu sygnaling czy coś, tylko faktycznie powód jest rasistowski. Bo w rezydencjach na plantacjach, gdzie to byli pierwsi ludzie, którzy duże domy stawiali mm -hmm. i je sprzedawali, master bedroom to była dosłownie sypialnia pana. Więc no To main bedroom, starze no po, powiedzieć. Primary bedroom po no, bo prostu. Main, ma ma ma chyba będzie no. sądni, primary, takie są ni primary. Takie... No ale przecież nawet teraz, Cię śmiejesz, ale... A, a wokół... co, co z terminologią IT, jak jest na drive master odeszli. slave? No właśnie odeszli. Odeszli. Odeszli od, od To właśnie chciałem powiedzieć, od... że też odeszli od master slave. Tak. Jest primary, secondary. Tak. Co jest okej. Okay. No, wiesz, no mam na stary, to... nic nam to nie szkodzi, a komuś może pomóc, że nie przypomina powiedzmy o pewnych faktach historycznych, tak? Ale umówmy się, ci ludzie, którym to powinno przypominać, już dawno nie żyją, to jest po pierwsze. Po drugie, no... Nie wiem, ja, nie, ja nigdy, wiesz co, jak terminologii Master Slave używałem takiej w kontekście IT, to myślałem w kontekście IT, a nie, nie widziałem kolesia biczowanego, wiesz? Tak. wiesz. bo to o, ten drugi dysk jest biczowany. Nie? Okay, momentami to idzie troszkę za daleko, no bo tak jak widzieliście przy okazji serialu Book of Boba Fett wyszedł, statek Boba Fett'a na Lego mm. i jest Fire Spray Class Gunship, co jest akurat, bo to był zawsze kanonierka typu Fire Spray, ale ma nazwę własną Slave One. Od czasu jak Django Fett był właścicielem, to był Slave One. Nigdzie na promocyjnym materiale nie znajdzie, że to jest Slave One. Okej, okay, w przewodniku obrazkowym po Star Wars, gdzieś tam cały czas to jest. Nie, nie jest to całkowicie cancelled, ale na klockach Lego Nie, to, nie to, napiszemy na podłoku. To już to. jest trochę za, Dla no, mnie to już jest trochę za daleko, no trochę bo to wiadomo, że to jest nie, signaling, tak. To już jest no. to, już, to już nie jest nigdzie potrzebne nikomu. Natomiast no, tam master bedroom, kiedy to faktycznie ma re, od, odniesienie do realistycznych sytuacji życiowych, Okej, okay, to się zgadzam. No, mm. i, I poza tym. To nie wynika, wiesz. I, i, i poza tym jest to taka plantacja I to jest taka mała zmiana, że wiesz, no okej, okay, no, main bedroom, primary bedroom, master bedroom. Jak nie używamy tego języka, w sensie. Mm. My te, my też, ale no ale za... saru się, jaramy się trochę tym co z Ameryki przypływa do nas i z Anglii. No tak oczywiście. Ale chodzi o samą zasadę, nie, że po prostu to się zaczyna, przy, wiesz, Master Bedroom a kończy się na tym, że nie możesz mówić, a ja w Kalifornii gay już, nie? No. Lecisz samolotem do Kalifornii, ratujesz do Kalifornii i masz announcement na, na PJC i mówią, że przypominamy, że od tego i tego dnia w Kalifornii obowiązuje zakaz językowy. Nie można używać słowa gay. Ale musi być jak homoseksual, czy... Jakiś inny wymysł. A jak zajmę, używasz nie? słowa gay w oryginalnym znaczeniu, czyli nie, radosny? Nie. To tak to jest mniej więcej tak, A jakbyś użył... Queer w oryginalnym znaczeniu dziwny. Dziwny. Ale słuchaj, jak użył... słucham, bo, co... sobie, słucham teraz sobie ten so, Storm of Swords Martina. Na audiobooku. Tam na słowo queer męczy, tam, tam słowo queer, czyli w oryginalnym znaczeniu jako dziwny, bo jest język stylizowany na taki mm -hmm. niby średniowieczny, na old English, a to jest pff, dwa razy na stronę może. To samo u Tolkiena. To samo no. u Tolkiena. queer i gay jest cały czas. To, are gay. Słuchaj. Yy, w tym w legendach arturiańskich malory przecież tak. A, And they made Mary and King Arthur and Lancelot were very gay. No tak, ale to... A teraz <laughs> y, na podstawie tego powstają fanfiki. <laughs> w, dzisi w dzisiejszych czasach, jakbyś. używanie słowa gay pewnie jest tak, jakbyś używał swastyki jako symbolu słońca. No. Mniej więcej pewnie na tym samym poziomie. Eee... Więc. Dobrze, wró wróćmy do tego, co pomalowałem, a nie co mnie drażni. Eee, skończyłem też model Glotkina i w końcu też stoi w gablotce w Nufstagrafie. Eee, skończyłem go malować. Jest to model dla jednego z moich patronów. A czyli zrobiłeś kanonicznie i ma na swoje jakieś twoje pły płyny ustrojowe? Na nim są gdzieś. Pewnie ma swoje śliny, bo śliniłem pędzą za każdym razem. więc... i to. Chociaż tyle. <śmiech> <śmiech> nie ale nie, nie napłyłem na niego. Także spoko. Eem... Oficjalnie. Oficjalnie, tak. <śmiech> A teraz, teraz trochę łosza. <śmiech> Co jeszcze zrobiłem? W ostatnim czasie śniegu przyszedł do mnie o dziwnej porze nocnej. Śniegu wiosną? Tak, śniegu wiosną do mnie przyszedł. O no, dziwnej no, porze. No, nie, jeśli no, śnieg miał taką sytuację, może trochę tutaj ten zdradza, ale stwierdził, że żona ma pracować w nocy, on ma pracować w nocy i jak pracują razem to się nie, jedno z drugiemu przeszkadza. Jeśli ty, mogę do ciebie przyjechać po prostu i popracuję sobie u ciebie w nocy, a, a do tego czasu coś porobimy, pogramy czy coś. Ja mówię, nie, no spoko, wpadaj, nie. dzieciaki będą spały na górze, to so możesz siedzieć i pracować. Nie? Więc wpadł do mnie i żeśmy przez pierwsze kilka godzin, żeśmy y, posklejali całą armię tyranidów, też z jakichś tam odpadów, śmieci i tak dalej, zrobiliśmy chyba 2000 punktów tyranidów czy coś takiego. E, Przyknięte jest wszystko, sprajmowane do malowania idealnie. No i później sobie siedział do rana i pracował. I na to były te modele testowe, co nam wysyłałeś, które, które tam kolorowały? Tak, tak, tak, tak. tak, tak, tak. I Zdecydowałeś już? Jeszcze nie. Ja bym, ja bym w tezie miste szedł. Co, mm, Wiesz co? Z tym brązowawo-żółtym carpojsem. <coughs> nie, nie wiem, który to jest Ja nie chyba teraz zrobię tak, wszystko, bo zacząłem od białego podkładu. Żeby pod kontrasty, albo pod i tak dalej, więc wezmę pewnie ze stagrafu, wyciągnę ze dwa, trzy kontrasty jakieś, rzucę to w aerograf, splunę to na wszystko i chcemy zrobić nocną sesję grania w stagrafie. I zrobimy tak, że warunkiem przystąpienia do tego będzie to, że musisz pomalować na przykład 10 albo, 10 albo 5 hormagontów pancerzyki. Aha. I przez 2-3 takie sesje po prostu zrobimy i, wiesz, no, zrobimy wszystkie modele. Nie? Bo to jest 90, 90 piechoty jest, nie? Mm. Ile? No? 93 modele. No, to jest masakra. Nie? No. Sam się nie, nie podejmuje już tego, po, po tał, bo albo zrobię to na odpierdziel, albo wiesz, no, nie, nie będzie to tak, jak bym chciał. Mm. No i to, to wszystko. Poza tym. To, to, to trochę jestem rozbity jeśli chodzi o robienia streamów i tak dalej, bo takie rzeczy życiowe tutaj się dzieją. Jak, wie, jak wiecie moja córka złamała sobie jedną rękę, dwa tygodnie później zomała sobie drugą rękę. Jest w ogóle mistrzyni gracji No a teraz będziemy obie zrośnięte i będą mocniejsze w tym miejscu. Już w tym miejscu, a Nie będzie znaczy, że może. w innym miejscu się nie mogą złamać. W międzyczasie jeszcze byliśmy w szpitalu na migdałkach, co mnie też założyło na półtora tygodnia. A to w szpitalu... Ci powiem, że moją starszą córkę też już zapisujemy właśnie na migdałki, tylko że się długo czeka na NFZ, Ale też będziemy ten trzeci migdałek Długo się, się czekaj, chyba że ci dam nazwisko pani doktor i. Tak? To się I to czeka. pogadamy offline. I ta klimatyzacja w szpitalu w matce Polce działała fantastycznie, w sensie, że otwierali drzwi, była klimatyzacja i był przeciąg. Tak zwana manualna. Manualna, tak, klimatronik. I przewiało mnie pierwszego dnia i zapalenie zatok miałem i fajnie, bo właśnie skończyłem antybiotyk i super. Nie, ale w międzyczasie udało mi się jeszcze zrobić coś, co Trochę się śmiałem z systemu na początku, bo nie, jestem przewrażliwiony na systemy, gdzie się gra na płaskim terenie, gdzie tereny są tekturkami, natomiast w systemach, gdzie grasz podstawkami, w sensie regimentalnymi, tak, regimentalnymi trejami, no. trejami <śmiech> ma to jakiś tam sens, no bo jest to praktyczny sens. Że się nie da inaczej grać, nie da się inaczej poruszać przez teren. E... Chociaż w Fantaziaku były też trójwymiarowe elementy. Były, ale na przykład drzewa, rozwijamy. pamiętasz, drzewa miały podstawki się wypinało od drzewa, tak, nie? Tak, I tak, dopiero tak. wjeżdżałeś sobie na nas. Mhm. No ale później już na infage'u stwierdzisz, że w ogóle leją na to i masz drukowane normalnie, możesz sobie mhm. drukować domki i tak dalej. Co powiedzmy trochę negatywnie wpływa na imersję, nie? Na no, imersję, no... ale powiem ci szczerze, jak już te tereny są w tym momencie tak robione, że one wyglądają tak wizualnie 3D i to fajnie wygląda. A czy wiesz, z jednej strony też możesz powiedzieć, że na imersję wpływa fakt, że kładziesz swoje modele na, na terenie, na terenie Ta... i one się do przewracają, przywracają, tak? No tak, dokładnie. Więc, więc to też takie, no ale w każdym razie, zakupiłem sobie zestaw do Song of Ice and Fire, zakupiłem sobie zestaw Night Watchów, Night Nightwatch, przepraszam. To jest Nightwatch. Starter czy po prostu kupiłeś jakieś tam Nie, kupiłem Starter za tam... Ale Startery frakcji danej, tak? Starter danej frakcji, mhm. Starter danej frakcji. I tam jest rulebook w tym? I też? to jest właśnie piękne, bo do tego chciałem z, z, z, zmierzyć, że w Starterze masz figurki, frakcyjne kostki z Twojego Twojej frakcji, masz miarkę frakcyjną, yy, czyli tam, Jak ona wygląda? No, tak taka gruba tekturka, A, nie jak w, jak w planszówkach. Masz zestaw żetonów, masz mm. podręcznik, który jest takim no, cienkim bukletem. Wygląda, i... wygląda jak yy, White Dwarf z tych czasów, kiedy był takim Peł... broszurką tak. tak Tak, tak, tak. Yy, masz karty wszystkie, które potrzebujesz do grania, modele. Masz wszystko, co potrzebujesz, żeby zagrać. I śniegu akurat też, bo wtedy przypaczka zakupił sobie free folków, czyli wolnych ludzi. Mm -hmm. I plus tego całego systemu jest taki, żeśmy otworzyli, pośliniliśmy się na widok modeli, ogarnęliśmy, który model jest który, i w godzinę już zaczęliśmy grać. I zagraliśmy sobie dwie gry. Tada. Pokaż mi system w Games Workshop'u, który tak zrobisz poza Underwolcem, który powiedzmy może... Na upartego morza, tak. A tutaj 40 ileś tam modeli y, po prostu są gotowe. Tak, nie są to piękne modele. Y, tak, jest to jakiś tam winyloplastik, tylko taki twardszy winyloplastik. Y, nie, nie usuwałem żadnych nadlewek, stwierdziłem, że jak jest tak jest, po prostu koloruję te modele, co dla mnie tokeny. Właśnie, a pytanie, to wszystko co tutaj nam pokazałeś, te modele, hmm. czyli tam ileś masz tych trupsów na piechotę, oddział hmm. jazdy i masz dużo bohaterów z tego co tak. widziałem, to wszystko jest w tym pudełku podstawce? Nie. Yy, Czy dokupiłem tak? pudełko Heroes of the Watch okay. i tam jest na przykład Benjamin Stark, czyli ten koleś na koniu yy, i kilku stronników, kilku takich bohaterów, których się dostaje, tam chyba pięciu i Benjamin Stark. Yy. I o poza tym... Starter frakcji plus pudło bohaterów. Tak, w, start, mhm. w starterze w ogóle był jakiś bohater, czy Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Masz Jonasa Snow na przykład w, w podstawce. Ten, w podstawce i jeszcze kilku, bardzo. jeszcze kilku innych. A, i dokupiłem jeszcze sobie takie sztandary. <śmiech> To są zupełnie zbyteczne, ale mi się podobają. To jako tokeny, tak? To są y, standardy, które używasz, przynajmniej są używane. Tak widziałem, że używają, że jak jednostka poszła, to stawiasz przy nich standard, że oni już byli aktywowani. Bo możesz, masz token do tego, no ale token zawsze się przesunie gdzieś, a to po prostu fajne klimatyczne jest, hej, my już poszliśmy. I stawiasz to przed jednostką, żeby przeciwnik też wiedział wizualnie, że ta jednostka poszła. I, bo, to, bo czasami to jest ważne w tej grze, żeby wiedzieć, co pójdzie, co zaatakowało, co już biło, co, może, co będzie biło na przykład jakimś dodatkowym rozkazem, Atakiem, ale co nie może normalną aktywacją być, Także y, mechanika. Bo... A powiedz mi, kolorystykę dobierałeś z pudełka, ona była jakaś nie, sugerowana, nie, czy nie. po prostu z głowy sobie Z głowy polecałeś. sobie zrobiłem, bo chciałem tak, pamiętam w filmach, że Nightwatch jest ogólnie cali są na czarno, mają te skóry czarne. Cross. Tak, ale stwierdziłem, że to będzie nudne, żeby takich malować, bo po prostu nie, nie będę mógł rozróżnić kolesi. Więc takich zwykłych straż, strażników Pomalowałem im płaszcze na różne kolory, tam jakiś skeleton Horde, jakiś tam Gulliman Flash, jakieś jakiś Woody i tak dalej. Wszystko kontrastami robiłem. A tych Veterans of the Watch, czyli ci, którzy stoją tacy, na, no takich 12, jest tam takich prosto, stoją bardziej. Ich pomalowałem totalnie Black Templarem i zrobiłem Rynox Hide'em, brązowy Drymlash mm. na ich skórach. Jeszcze tam wyciągnęłem jakimś kolorkiem. Także są e, bardziej czarni niż niezwykle, tak jakby wiesz, dostali. No, my już dwie już dostajecie czarne płaszcze, a mm. wiesz, tak, nie, tak, w rozróżnieniu po prostu na planszy. Oni też inaczej wyglądają, bo nie, ma, nie wystają z nich jakieś miecze. Więc wizualnie też fajnie te modele się odróżniają, nawet samymi kształtami, no, ale stwierdzam, że tak, zrobię takie rozróżnienie kolorystyczne i tyle. Um. No i co? I pomalowałem sobie już właściwie w tym momencie, mam cały zestaw pomalowany, wszystko to, co będzie na planszy, jest pomalowane. Nie mam pomalowanych jeszcze stronników, którzy stoją tam pięciu takich stronników, którymi będę chciał grać. No I tyle. No i zestaw jest gotowy do malowania, tylko śnieg jeszcze muszę nałożyć na nich, żeby, żeby było. Bo... Pod klimat? Pod klimat. Chcę, chcę nałożyć dużo, śniegu, ale kupiłem sobie właśnie testowałem ta śnieg od AK, bo chcę położyć ten śnieg na podstawkach i trochę sobie takim pędzelkiem, tak? Na wiesz, tutaj na te futerkę tak zarzucić, mm. trochę na włoski. żeby trochę tam tego było, ale nie za dużo, bo czasami widzę, jak ludzie przesadzają, i na przykład. Wiesz, nie wiem. Jakby z zaspy wyszedł. Tak, tak, tak. Widzę na przykład Space marinów, którzy są metalowa zbroja, która. No dobra, idą z takim trochę ciągiem takim logicznym, no jest rozgrzana, bo tam pracują wszystkie te podzespoły. Mhm. Ty masz cały plecak, który jest po prostu twoim. Generatorem małym, i on, małym reaktorem. I, I on jest w śniegu, nie tak? That's not how it works. Ale wiesz co, no, na, na niektórych animacjach i wizualizacjach to wręcz przy tych dyszach. Powietrze, wiesz, tak. zaczyna się, zaczyna drgać. Gorące, tak, no Tak, mieni się powietrze. No i, i tak, no, no i jeszcze jak zauważyliście dobrze ducha Jonah Stone, czy jego wilka, muszę zrebraszować na biało, bo w procesie zauważyłem, przypomniał mi się, że on powinien być biały. Nie. Duch, hello, może go w lub winę. <laughs> no, także to jest wszystko, co pomalowałem. No, w międzyczasie jeszcze namalowałem jakiś tam templarów i tak dalej. I no, tutaj nie mogę powiedzieć, co maluję jeszcze, ale taki mały projekt, niespodziankę szykuję. E, taką niespodziankę dla kolegi Pawła ze sklepu Hegemon. E, no, także, także tak. Który u nas gościł kilka odcinków. Tak, był kilka gości. Pozdrawiamy. Tak. E, no, to także z mojej strony to wszystko. Co u Was? u mnie niewiele ze względu na to, że mieliśmy premierę płyty 7 kwietnia więc zapraszam na Day Night wszystkiego rodzaju strony i ogarniam promocyjną dużą część tą promocyjną płyty, czyli siedzenie do północy, drugiej w nocy wysyłanie maili do różnych radii, żeby nas puścili recenzje wywiady chociażby wczoraj udzielałem dla jakiegoś kanadyjskiego tam portalu będzie wszystko na Facebooku, jak tylko się opublikuje. Eee, więc jest to czasochłonne. Eee, czasami coś trzeba przesuwać, bo na przykład ja nie mogę, któregoś z chłopaków wysyłam, żeby zrobił wywiad. Potem się okazuje, że oni też nie mogą, bo im coś po prostu wyskoczyło. Jest masa takiego przesuwania pierdół. Potrzebujecie menadżera pewnie. No, przydałoby się tak. Natomiast, no jakby spada to na, na nasze barki i, i zżera po prostu dużo czasu. Eee, więc z hobbistycznych rzeczy jedyne co zrobiłem, to ostatnio popatrzyłem na swoją gablotę i ogólnie sprzątałem troszeczkę syfu, jeśli chodzi o jakieś bicy, niebicy, po, po, po, porządkowałem to sobie. I przypomniało mi się, że jak koledze, naszemu gitarzyście, malowałem figurki do talizmana to są jeszcze cztery tokeny, żabki. Takie ropuchy są. Bo chyba nie, nie, nie grałem Czarownic w tego nowego... W żabę, tak? Wydaje mi się, że taka jest mechanika, chociaż nie grałem w tego nowego talismana. A, I stwierdziłem, no dobra, już bym mu to wydał, te modele. Na kilku zauważyłem, że nie miałem rimów do podstawek pomalowanych, więc to szybko zrobiłem. Jedną z tych żabek pomalowałem po prostu na zielono. tak wiesz znaczy Są cztery, więc stwierdziłem, że tak. Jedną pyknę na... Taki, wiesz, no, taką typową żabę jak z kreskówki. Możesz brązową ropuchę. Tak, brązową na... ropuchę chcę zrobić i jedną Brżowy. może zrobię ją taką zgniło-żółtą czy coś i nad jedną, tylko że to jest fanaberia, yy, może stwierdzę, chociaż ona nie wygląda, bo jest za, za taka porowata, nazwijmy to, za dużo krostma i takich tych, jak to ropucha czy tam żaba. Myślałem, żeby ją zrobić takiego amazońskiego drzewołaza. Tak, sorry. Moja wiesz, człowieka kolorowe. bardzo lubi filmy z żabkami, takie wiesz, przyrodnicze, to tam masz pomarańczowe, niebieskie. Tak, bierz. tak, wiesz, że drzewołazy są super kolorowe, tylko mówię, że to, to się może gryźć, że masz, bo drzewołazy są takie smukłe i bardzo gładkie. Tak. I a, tu, małe a, przecież, a tutaj małe. masz taką, wiesz... No to ma tronu No. <laughs> Więc zobaczę, no najpierw, najpierw zrobię te takie okry. <laughs> Na tych, na tych trzech, a tą, na tą czwartą się po prostu i już to będę mógł po prostu Rafałowi wydać, masz skończyłem. No. E, natomiast z Herezją się chwilowo wstrzymałem z tego względu, że chcę zobaczyć, jak będą w ogóle zasady wyglądały. Nie to, żebym jakiś power gaming chciał uprawiać, bo, bo nigdy tak nie podchodziłem do hobby, natomiast nie chciałbym też ładować jakby czasu i wysiłku w unit, który jest totalnie, totalnie bezużyteczny i tutaj takie gwiazdka poza sytuacjami, gdzie po prostu modele mi się tak podobają, że chrzanie, że unit jest po prostu no bezużyteczne Masz plan poszerzać lordów czy całkowicie coś nowego? Wiesz co, władowałem w to kupę, znaczy mam coraz mniej czasu ze względu od... 3 miesiące temu dostałem awans w robocie i nowa pozycja mi zżera bardzo dużo czasu i jeszcze muszę kilka obowiązkowych yy, egzaminów i tak dalej porobić, co też mi zjada czas. Niestety, yy, raczej nie będę się rzucał na coś nowego. Zawsze mnie imperialfiści tam trochę interesowali, ale żółty mnie z kolei odstrasza. Chociaż są te spreje teraz, więc mam, kupiłem sobie raz, bo mi się model podobał Imperius Champion, tego mm -hmm. starego metalowego. A zacząłem go nawet trochę dłubać y, kiedyś, więc może, może jak mnie coś tam najdzie, to nie, nie tyle, że armię zrobię, to kupię sobie od jakiegoś tam Aliexpressa ty, z Sword <grym> Brethren, czyli to są jakby modele, które nawiązują klimatem do... proto plak Templarzy. Tak, tak, tak, dokładnie. Oni fajnie wyglądają, mi się po prostu wizualnie podobają. Mm, fajne, Jeszcze mają ten y, Wardens, to są z toporami, z, z tarczami, mm. tacy w Power Armorach, tacy briczerzy, lepsi bridżerzy. Y, więc po prostu chcę zobaczyć, jak, jak, jak cały system będzie wyglądał, bo już są, znaczy są te przecieki, ale nie chciało mi się tych, tych przecieków, przecieków robić, zwłaszcza, że tam. Z tego, co wiem, to były przecieki pierwsze, później po y, test, test, test play'owaniu zmodyfikowali niektóre zasady i one już będą... Tak, bo właśnie ten przeciek to był z rulebooka, który że ktoś tam dostał do playtestingu uhum. i jakieś tam małe zmiany ponoć są w stosunku do tego ostatecznego produktu. No słyszałem. Znaczy, pe... tam. Pewnie, pewnie będziemy o tym mówić dalej, więc tutaj już nie będę tego, tego przytaczał. Natomiast tak, y, co mi jakby zostało docelowo? Chciałbym sobie na pewno tych konterkarów kupić, i albo ich używać jako terminatorów. W... W Końców katafraktach czy tartarzach? W katafraktach. Mhm. I może tych swoich pięciu tartarosów, co mam, wiesz, pododaję im jakieś dodatki mhm. i będę miał pięciu tych takich sporczowych i pięciu tych w plastiku, przekonwertuję ich, żeby wyglądali bardziej jako jeden spójny oddział. dziesięciu chłopa. Eee, chciałbym sobie do dwóch kolejnych Terror składów, które mam, yy, Dropody dokupić. Eee, tylko, że Dropoda mi się trochę nudno malowało. Znaczy, fajnie mi wyszedł ten Dropod co mam. Eee, natomiast, no, dużo, wiesz, dużo metalików w środku te burty, chociaż widziałem jeden fajnie zrobiony z tym, z y, przypaloną farbą, tak wiesz, jak y, przechodził przez atmosferę, mm. że farba jest od fajnie zjedzona, tak. tak i, mm. i, i wiesz, mógłbym się tymi, tymi sorry, to może od y, weź se spray bel, czyli od tego zacznij, a kantor... kantor I od tego zacznij. zacząłem, Aha, okay. od tego zacząłem właśnie, okay. tego jednego, więc te dwa dropody musiał dokupić, w ogóle muszę zobaczyć, czy ten Rite of War zostanie, którego ja używam Przede wszystkim to <laughs> zobacz, może tak, najpierw z tego wiesz. co wiem, to większość zostało i wiesz co? I na pewno mi się tak plastikowego sikarana bym chętnie hapsnął, bo u mnie na zdrowie mam masę piechoty, więc jeżeli będę poszerzał armię, to będę ją poszerzał o armor, mhm. więc sikarana bym sobie może zakupił. I muszę przyznać, że ten Kratos mi się podoba. Nie, nie tak, że mi dubsko urwał, i. większy Sikaran. Okay. Tak, to jest Sikaran wielkości Spartana. L -Landka. L -Landka. L -Landka. Nie, nie, nie. Okay. Wielkości Spartana, mój okay. drogi. A, więc, więc może te dwa modele kiedyś? A, w sumie tyle. Może, może tego swojego lewiatana sprzedam i kupię sobie tego dedykowanego bo wyszedł też ten dedy dedykowany do Nightlordów i może żeby uzupełnić ten talon, który mam kontemptorów, y y bo mam dwa mam tego Rigor Mortis <śmiech> Rigor Mortis i tego Forge'owego Nightlordowego forge mm. Nightlord i teraz wychodzi ten plastikowy y pozowalny on jest fajny, bo to jest to zresztą będziemy go omawiać potem, ale tylko tak szybko powiem, że po pierwsze, że jest bardziej pozowalny niż tamten z y Kalta a po drugie, że jest goły. Tak, Przecież jest cały goły. go przyozdobić jak chcesz. Nie ma, nie ma znaczeń frakcyjnych. Nic, zupełnie. Był taki forżowy, ale miał chyba na nodze albo na korpusie miał purity sile. Tylko. Tylko mhm. jeden czy dwa purity no, Sile, więc można było łatwo ściąć. Mhm. Ale ten jest zupełnie... Bo ludzie, ludzie też no, wiesz, kupowali, jak kupujesz do typowo dla trajtorów, hmm. y, dla zdrajców, to no to Purity Seal, tak, yy, i w ogóle w 30 Purity Seal to tak, yy, możesz powiedzieć, że jest off of the moment, czyli przed bitwą mówisz, że na przykład, nie wiem, jak... jak Z3 Zerwi... mongolskie tak, głowy, jednym tak, cięciem Dokładnie miecia. tak, jak capture możesz jakoś ten, że na przykład, wiesz, zdekapitujesz albo w single combacie pokonasz, nie wiem, kapitana jakiegoś, nie? To hmm. Coś takiego było. W 30 nie było Purity seal w takim znaczeniu tak. tym... tym 4... Było kiedyś w mechanikach, chyba off of the moment, nie? Że można było zadeklarować, czy mi się coś posrało w głowie czy może w jakichś kampanii innych. Wiesz co, może, może, był, może był jakiś yy, Coś mi się kończy, strata gem albo coś takiego. Że dawał Ci preferred enemy coś albo hatred. Hejtory, Wydaje mi się, że mogło coś takiego no, no. być. Nie, wiesz co, wiem, że... A. Nie wiem, czy jak grasz tymi, jak sobie bierzesz Knights Errant, czyli ten proto, proto Grey Knightów, proto inkwizycję, mm -hmm. czy oni nie mieli jakiejś zasady okay. off of the moment. Jak tak bierzesz Nataniela tak. Garro na przykład, albo tego, jak się nazywał ten... Pailous Rubio. O, właśnie. I możesz też sobie tam zrób to sam, kolesia, zrobić mm. swojego własnego Knights Eranta. Tak jak robisz na przykład HQ sobie sam. Takiego generikowego. Mhm. Jeśli chodzi o zasady, to widziałem już <śmiech> Ash Baker na Guerrilla Managers miał ostatni Tak, Cały przejeżdżał ról No nie, nie, nie, ten Battle już mieli. E, Też, wygrał z swoim <śmiech> Raven Guardem przeciwko tam dwóm w, e, zdrajcom. I tak spoko to wygląda. No, wygląd, brzmiało mi to do chłodzesłownie jak siódma edycja. No, bo to jest tak, siódma edycja z elementami ósmej Tak, siedem i pół, coś tak, że, że, że, że po prostu to tak no, okej okay, wygląda. I, te, te, te reakcje, tylko nie, nie oglądałem tak malując i, i, i się nie przeglądałem często, ale te reakcje mnie ciekawiły, że właśnie czasami mogłeś coś zrobić, i wydać jakiś, jakiś punkt, jakiś coś, że po prostu masz dwie reakcje naturę i mogłeś okay, coś tak, zrobić. Tak, tak, dostajesz tokeny i możesz... To, to będziemy to... też o tym mówić no myślę, że okay. wspomnimy o tym troszeczkę no. później. Także szwagier oddaję ci głos. Jeżeli ostatni odcinek był na koniec marca, to wtedy byłem w trakcie malowania um, Infinity. Modeli do koregidoru. No i te, co miałem, to domalowałem, czyli y, cztery Mobile Brigadas. Mobile <grystanie> <grystanie> <grystanie> Tak, bo to jest hiszpańskiego. No, ta, ta. I cztery, pięć właściwie Alguaciles. To są tacy, lżejsza piechota, troszkę taka. Okay. Czworo jest w boksie zwykłym i piąty to jest, którego osobno kupujesz hacker mm -hmm. do tej jednostki. Także dziewięć modeli jest pomalowanych do Infinity. Może kiedyś jakieś demo zagram. Potem mnie troszkę naszło na lotra znowu i domalowałem to, co miałem niepomalowane z armii Isengardu. To było y, czterech inżynierów Urukhai, czterech warriorów, czy pięciu. Y, berserker jeden, dwóch sztandarowych i kilka goblinów z Morii, dokładnie siedem. Także. Wykręciłem dobre liczby na Lotrze, jeśli chodzi o postęp do połowy roku, to no, jestem do przodu. I co potem? Potem mnie naszło na Gwardię. I to Gwardię w każdej możliwej formie tak naprawdę. Najpierw plan był taki nieśmiały, żeby sobie porobić, tak jak otworzycie kodeks Gwardii i są... No kadianie, wiadomo, są kataszanie i potem jest ileś takich regimentów gwardii, które są po prostu kitbaszami, że mm -hmm. Tu Bierzemy głowę z Fantaziaka, klatę z Tempestu Science, ręce z kadian, nogi z kadian i wychodzi jakiś zupełnie inny y, ludzik. No i mówię, pierwotnie chciałem tak po jednym zrobić, żeby mm -hmm. z każdego takiego egzotycznego pułku... No, miałeś chyba tak model. zrobionego nawet, nie? Kiedyś? No kilka już zacząłem, tak w tym, w tym roku ta zajawka mnie naszła, nie potem yy, kolejna zajawka była, że nie no po jednym to tak głupio, to tak po trzech, a potem jak już po trzech to, to może od razu po dziesięciu to będzie już nic, nie? no i robię po dziesięciu teraz, także dziesięciu kadian zwykłych z ósmego pułku kadyjskiego, kadiańskiego jak to się odmawia, odmienia? Kadiańskiego. Kadiańskiego, no powiedzmy, nie? no bo jak Arkadia, no to, tej to jest Arkadyjski czy Arkadiański? Arkadiański. Arkadiański. No dobra, no to, no to ósmy pułk kadiański, czyli ten, co jest... Jak, tak to, jak, powie, jak, jak to powiedział jeden pan tłumacz kiedyś, yy, policz, gdzie masz więcej znaków, bo ci zapłacą więcej wtedy. No sumie, I tą tak. wersję wybierasz. Ma to sens. <śmiech> ósmy pułk kadiański to jest ten taki typowy Zandri Dust i Castellan Green, tak, czyli typowe barwy. No to takich dziesięciu mam. Mam jeden model... Pani porucznik, taki drukowany w 3D, troszkę zachwiane proporcje ma powiedzmy, nie, nie jest jakiś super model, ale też w te barwy pomalowałem, bo przypomina po prostu porucznik Mirę z gry Space Marine. Dalej mam Truskan Snowhounds, to jest taki regiment, który używa Cadian pattern armor, ale w innych kolorach zupełnie, że armor jest biały, kurtka jest ciemnozielona, spodnie są ciemnobrązowe. I oni mają motyw śnieżny, żeby dać im śnieg na podstawki, robił i tak dalej. To takich mam trzech zrobionych w tym momencie. Mam trzech Ventrylian Nobles, czyli to co Pichi z Warhammer TV sobie zrobił. Taki regiment tam są z elementy z tak, Great Swordów albo pistolierów z dawnego Imperium. Z Pistolero. Kontalety. Karabinieri. Mama mia. No i tam klaty od Tempestu Science, rączki od Gwardii. Tak, bo oni trochę wyglądają, te, z, te napierśniki mają trochę jak ta Kirysy, Gwardia, no. Gwardia Popieska, nie? No, trochę tak, tak, tak, Także takich mam trzech, ale docelowo oczywiście też będzie dziesięciu. Mroczny raj na mnie zarabia dobre pieniążki, <laughs> ostatnio, po dużo biców, skupuję stamtąd. No i co jeszcze? No i w szale robienia Gwardii jeszcze tam jednego Indigant Prefecta zrobiłem. Indigant Prefect jest taki, że ma klatę Tempestus Science, nóżki i spodnie i tutaj tą kieckę od y, Jeans Stillerów, rączki od Jeans i hełm od Skitarii, y, żeby było śmieszniej, mm -hmm. z Mechanikusa. Y Oprócz tego Savlar Chemdox. Savlar Chemdox mają długie nóżki z płaszczem. Na Mrocznym Raju nie było dłuży, długich nóżek z płaszczem z Kadian Command Squad, więc wziąłem długie, długie nóżki z płaszczem z High Elf Archers. Też pasują, powiedzmy skalą i klimatem. Klata od Jeans Stillerów, głowa od Jeans Stillerów, rączki od Kadian. Wiesz, co do tego regimentu było dobrą głową? Jak masz upgrade pack do Devguardów Guardów Forgeowych, jest jeden, gazowe. Yes, jeden mhm. je, głowa sierżanta, bo jest zawsze tam, wiesz, goła głowa sierżanta to, i tak dalej, to jest właśnie łysy web, taki widać, że koleś exposure miał na coś nie, nieprzyjemnego i ma taki właśnie rebreeder, nie? No, no. no tak, no wszelkie takie z maską Bain. gazową to pasuje. No, no, nie? no, dokładnie, coś takiego. No ale tak, idąc z tym jakby klimatem na gwardię, przypomniałem sobie, że ej, mam jeszcze jakieś niepomalowane modele do Krigu, które chciałem sobie tam kiedyś pomalować. No, bo tam miałem, powiedzmy, tam 2,5 oddziału piechoty zwykłej, czyli tam 25 kolesi. No i miałem te limenrasy, Rasy, coś kiedyś nie, zamieniliśmy, bo ja ci dałem tereny orkowe z Oktariusa, a ty jest. mi dałeś dwa Liman No to te. To tak. Jednego na wypraskach i drugiego takiego wiesz, do odratowania powiedzmy. Nie? Trzeba było armatę dokleić i tam ludzi. Także tak, domalowałem wszystko, wszystkich z piechoty tego Krigu i mam teraz trzy oddziały po dziesięciu, Normalne infantry składy gwardyjskie. Jeden oddział grenadierów, który obecnie jest tylko w Legends, ale podejrzewam, że jak wyjdzie nowy kodeks do gwardii, to myślę, że grenadierzy dostaną zasady. to jest, to jest po prostu. Piechota taka bardziej troszkę elitarna, że oni mogą mieć hotshot Las Gany, hotshot yy, Las Pistole, dwie bronie specjalne na pięciu chłopaków, a nie Wiesz jedno. Co w tym, w, w Herezji, jak robisz ten. Mm, kurwa, nie, nie Solar Oxilly, tylko pod, powiedz mi. Imperial PDF. Army. Army to masz, imperial to ma, Masz taki unit, który się Grenad Grenadiers nazywa. i no. oni, Tak jak mówisz, oni są po prostu tak, jakbyś miał Veterans. Mhm. Dokładnie. No to, tak jak mówię, trzy oddziały to jest 35, Grenadierów to jest 35. Komisarz, którego przekonwertowałem, to jest zwykły plastikowy komisarz z plazmaganem i z swordem mm -hmm. i po prostu mu wyciąłem ryj i wsadziłem hełm, znaczy maskę gazową na twarz i to jest cała konwersja. No czyli... bo to de facto te mundury takie, wiesz, ala armii pruskiej. No. Z tymi takimi guzikami, tutaj, pasami mm -hmm. i tak dalej. Czyli tak, czyli to jest mój pierwszy HQ. A mój drugi HQ to jest wydruk 3D z Allegro yy, na koniu, stylizowany A, na ten obraz Napoleona, jak tak, koń, to. tak unosi przednie kopyta i tak pokazuje, że atakujemy tam i ma taki rozwiany płaszcz. No to to jest mój drugi HQ. Aha, jeszcze w piechocie są ukryte kolejne dwa modele drukowane w 3D. Yy, jeden, który jest moim, moim tam kolesiem. Tak, to znaczy to jest jako zwykły chociaż to jest tylko mu lasgan dokleiłem, mm. bo był bez lasgana. Ale, bez tak. I koleś stoi, to jest inspirowane zdjęciem z filmu o pierwszej wojnie światowej. To nie jest zdjęcie z pierwszej wojny światowej, tylko z filmu o pierwszej wojnie światowej, że żołnierz francuski akurat w tamtym przypadku otwiera płaszcz i ma powieszone i tutaj na klacie, i na płaszczu od wewnątrz różne penta. rodzaje kiełbas. Pęta tak, kiełbas. kiełbas. Także takiego kiełbasiarza krigowego mam. A drugi, który jest jako y, vox operator, to jest gołębiarz. Koleś stoi jedną nogą na takiej wiklinowej klatce. klatce z gołębiem i gołąb tam głowę wystawia. Drugą klatkę ma taką na pasku jak torebkę, tutaj przepuszczoną i jeszcze mu gołąb siedzi na głowie tutaj <głos> na hełmie, <głos> I Jednego chyba trzyma też w ręce, czyli tam są cztery gołębie w sumie. Nie? Gołąb w pokoju, no, Sieciur, bardziej, bardziej pocztowy. Nie? Eee, także tak, no też klimat pierwszej wojny jak najbardziej. Nie? A propos eee... Gobi, tak mi się przypomniał, przepraszam ci przerwy, się wtrącę z czymś troszeczkę odklejonym. Seria w kiblu, słyszę, bo mieszkam na ostatnim piętrze, a jest wywiew nie? w kiblu, więc jak siadają na dachu. <grym> <grym> Przypomniało mi się, y, ostatnio oglądałem jakiś materiał o fajnych mechanikach w grach, y, y, strzelankach. Nie? I przypomniała mi się ta mechanika w Battlefieldzie Jedynce gdzie jadąc czołgiem, czołg jak już umierasz, jak zdobędziesz odpowiednią ilość punktów, jak już czołg jest w, jak praktycznie na wyniszczeniu, może kierowca wypuścić gołębia małą dziurką. I to jest tam w, w, w grze w ogóle, w tej, jak grasz single player, tu masz taką mechanikę. No i to jest mechanika, która ta podobnież była, że normalnie się porozumiewali gołębiami hmm. podczas wojny. Albo chorągiewki przez was. No, no tak, tak. Ale tutaj gołębia, jest kamera się, się podnosi tak, jakbyś oglądał czołg z trzeciej osoby, podnosi się kamera tak do góry, otwiera się takie okienko. Rączka z gołębiem, gołąbek wylatuje i nagle jest bombardowanie na pozycję tego czołgu. Że wiesz, ostrzeliwują dookoła tego czołgu, tak jakby mieli go odratować, bo jest jest, na, jest jakieś natarcie na ten czołg, nie? Mm -hmm. A czołgi wtedy były dosyć drogie i trzeba było. Było ich mało. Było ich mało I trzeba było je chronić, więc macie Więc czołg może wjechać w, na przykład w pole, gdzie gdzieś przykład jakąś bazę przeciwnika, wypuścić gołem, i za kilka sekund nagle no, yes, bombardowanie tego miejsca, nie? Ja bym się przypomniała a gołębi, Wiesz co, no, no to. Y, ten. W herezji Iron Warriorzy mają taki jeden Rifle right Fire on my position to się nazywa, poczekaj, nie pamiętam jak to się nazywa Iron Bombardment czy coś takiego że walisz tymi templetami i jak są w pobliżu eksplodującej templety oddziały to dostają bonus to jest na takiej zasadzie, że wiesz jest ostrzał artyleryjski i twoi kolesie idą za ostrzałem nie? po prostu jakby wiesz chowają się w ostrzale nie? jakoś tak dziwnie no sakry. No sakry. No i co poza gąbierze? No i tak, no i te, te liman rasy, to ten, który był sklejony, to on jest pod kadiem i w barwy te, te typowe KADI maluje, czyli tam z Andrii Castellan Green i jego chyba dzisiaj wieczorem skończę, a drugi ten, którego sklejałem, to oprócz tego, że go skleiłem, to jeszcze mu tam dorobiłem z tyłu taką konstrukcję, bo jak wejdziecie sobie na stronę Forge'a, to Lehman Rasy, Dead Corps of Creek troszkę inaczej wyglądają. Mm -hmm. One są tam Mars Alpha Pattern czy Te coś tam wejdziemy. i są wyraźnie stylizowane na czołgi z pierwszej wojny, zwłaszcza na Renault FT, mm -hmm. że ma przedłużony tył i na koniec ma takie dwie jakby wzmocnione płozy. Tak, przejeżdżania, oczona, przez, do, chyba przejeżdżania przez chyba przez Dokładnie. Żeby, żeby się nie nie tipnął na tak. dupę do okopu. Mm -hmm. To tego podpierało po prostu. I one tam chyba nawet były y, ruchome w oryginale, że można było się odepchnąć jakby od ziemi. Nie? No widzę. Tak. Y, w y, sensie. Że... Tak, tak, tak. <coughs> więc y, tak, więc y, ten jest w trakcie malowania y, pod y, Dead Corps of Creek i to jest jako Liman, raz w Vanquisher, czyli jest tą najdłuższą <coughs> y, lufą. No i co? No i zajawka trwa na gwardy. No mówię, no mam już bicy przygotowane i posortowane pod kolejnych siedmiu Ventrilian Nobles, mam bicy pod Cadian, właściwie pod Truskan Snowhands, żeby dobić do 10. No i może kiedyś, jak, no jak mi wróci, znaczy tak, gadaliśmy już wstępnie, że w 40, w 49. edycję wreszcie się odważę i zagram swoją pierwszą grę. Przyspojujemy e, trochę, właśnie, że będziemy grać. Właśnie krigami, bo y, tak sobie obliczam na 500 punktów tą listę. 3 oddziały piechoty, 2 mm. HQ i czołg, e, to będzie Combat Patrol równiutko. Natomiast jeżeli bym się rozochodził i faktycznie by po pierwsze dziewiąta edycja mi podeszła, a po drugie granie Gwardią by mi podeszło, no to można zrobić, że no tutaj desperacka kampania, do której to zostały ściągnięte różne regimenty i akurat no, w tej bitwie biorą udział, że tam dowodzi Krieg i używamy doktryn rozkazów no, Kriegu i tak dalej, no. tak? Ale ten oddział jest Ventrilian, ten oddział Stary, jest Kadia no bo, i tak dalej. Bo, umówmy się, że Gwardia na pewno by walczyła tak, że jeżeli regiment już został wyniszczony, to po prostu jest wchłonięty do następnego i nieważne na skąd ta... jest to zwłaszcza jak masz kampanię typu Armagedon, gdzie zlatuje się pół siły Imperium, połud. pewnie tak. Ale to nawet w tych, nawet w powieściach o komisarzu Gauncie miałeś tak, że oni wiesz, zosta zostawali jakoś odcięci na siłach wroga, i po prostu Gaunt na musiał na tyłach wroga <laughs> i Gaunt musiał po prostu skrzyknąć, wiesz, nagle w jakimś budynku zrujnowanym, wiesz, dwa regimenty, o skąd jesteście my stąd, dobra? Słuchajcie, plan jest taki, że może przebijemy się Cuzamen tak, w jakiś tam sposób. Hmm. A będzie ciekawie, bo będziesz miał różne, różne kolorowe, różne wieże. Ale podstawki będą wszystko wiąże, bo podstawki wszystkim robię tak samo. No, więc spoko. Ja, ja, ja z Cię przeprowadzę przez dziewiątą edycję. Spoko. I to, to... zapomniałem powiedzieć co się może z spodobać, bo jeden z tych dziwnych, egzotycznych regimentów to są Armageddon Orc Hunters. Yuh. I tam jest taki motyw, że bierzesz generalnie kataczan, mm. ciałka, głowy, wszystko i tak dalej i bit korkowy, na przykład na ramiennik korkowy mm. przybijasz, albo topór jakiś. No masz dość biców takich? Czy już zdobiłeś? Mroczny raj. <ślaranty> to trzeba powiedzieć, przecież, bo mnie tak leży. No, no wiem, no, ale tam jest <Farf> click, click and buy, no dość, tak, dużo szybciej. <ślaranty> A to co wspomniałem, to się nazywa iron fire i to jest tak, że y, jak walisz z y, y, w sensie. artylerią <ślaranty> uderzasz. 12 cali od jakiegoś unitu Iron Warriorsów, czyli musisz celować w okolice swoich, skateruje... Normalnie wrzucasz je... na skater, tak? 1d6 skateruje i stawiasz tam jak eksploduje, stawiasz znacznik i jeżeli w 18 calach znowu robisz, znowu robisz bombardment, czy strzelasz z artylerii, Yy, to ci nie skateruje kolejny. O. I tak sobie mm. po prostu wiesz, napieprzasz, a wszystkie unity w okolicy. Fajny, bo to jest tak, tak jak artyleria się wstrzela, jak w rzeczywistości. Jak się wstrzela, to już wali tak. Trochę w lewo, trochę w lewo. I, lewo. i, i, do, i, I dodatkowo, i dodatkowo yy, jak masz ten counter Iron Fire, to wszyscy, wszystkie twoje unity są fearless hmm. w jego okolicy. W nawale artylerii czujemy się jak w domu. No dokładnie o to chodzi, tak że jest po prostu bombardowanie, oni idą za tym, idą za ostrzałem. nie? Stary, właśnie a tutaj, wiesz, no, baraszal te Cołki latają. Nic wieś, innego stary. mi nie grozi. nie? No, w sumie. Co gorszego może mnie spotkać. A wiesz, jeszcze Iron Warriorzy mają, yy, wiesz, cztery chyba sloty na heavy support i jeden slot na heavy support to są na przykład trzy bazyliszki więc masz, może mieć 12, jak się postarasz. Jak tak się tak. punkty zmieszczą? 3 trzy, trzy sloty razy 3, to 9. 3 razy 4. 4 heavy mówię, tak? A, 4 heavy tak, bo mają A, jeden okay, plus 1 okay. mają. Znaczy okay, nie, nie okay. wiem, jak w nowej tej będzie, nie, ale... A, bo już o herezji, dobrze, okej, dobra, okej. To jest, wiesz, mhm. to jest teoretycznie dwa, 12 bazyniżków. <głos> nie, no to punktowo chyba. A to, nie, nie, nie, ja wiesz, ja mówię że czysto hipotetycznie, wiem, że grywalnie, tak, nie. Wiem, że grałem tak, ludzie na przykład y, pamiętam, no, lata temu jeszcze, co prawda, to chyba w siódmej edycji, jeszcze był w szóstej nawet, y, nasz kolega Tajdan grał na same czołgi. I pamiętam, pamiętam taką, yy, nie mieliśmy no, wielu gier razem, ale pamiętam tą grę jedną, że graliśmy na stół i pamiętacie, były takie misje, że wzdłuż stołu się grał na krótkie, na, na krótkie połówki. I on się tą swoim alterarium ustawił na samym końcu i tam wiesz, same właśnie, mannasty, demoliszcza powiesz, bazyliszki, wszystko, to same czołgi praktycznie, nie miałby żadnej piechoty chyba, że schowana w Chimerach. A ja grałem wtedy tyranidami. I ja się ustawiłem tak, że ustawiłem się tak, żeby mnie nie widział. Po prostu wiecie, no jak jest budynek, to w cieniu budynku, po prostu w takim stożku się ustawiałem. Albo wszystko w rezerwach, albo coś. No i było tak. No to moja pierwsza tura ustawiłem się już. On, No to ja nic nie widzę, nie strzelam. No dobra, to druga tura. Ja się nie ruszam. No to ja nic jeszcze bo się nie ruszyłeś. No to trzecia tura i tak? <grymne> <grymne> ja za, za przeczekanie. Najszybsza gra też jest. W końcu chyba, że mm. pamiętam, że ludzie stali, obok raz się śmiali, bo że to by było po prostu histeryczne, ja? że wiesz, no nic nie no na stara. Jak jesteśmy przy Iron Morierach, to nie jeszcze mają zasadę to the bitter end, że przeciągasz grę. A że, <grymne> że masz dodatkowe tury dokładnie. Na, na przykład wiesz, jest, no wygrałem na punkty. Jeszcze jedna. Cudem, to myte to rent. Ja pamiętam, że ostatecznie chyba jakimiś jednostkami zacząłem się przemieszczać, jak wiecie, from cover to cover, nie? Wszystko za budynką, za budynką, i byłem już w dystansie takim, że mogę coś zrobić jakimś tam distillerami, jakimś brudlordem i coś w końcu zrobiłem. No to Wtedy, jak odpalił wszystkie czołgi, bo zobaczył coś, no to oczywiście oddział nic nie przeżył, czy zrobił coś tam i nie przeżył. Nie? Albo po prostu Zajęliśmy zbyt. punkt. <grym> Jesteśmy fearless. No, dobrze, to chyba wszystko, tak? Co, co, co, no, co wymalowałeś? Tak. No, trochę żeśmy pomalowali, jednak, jakby nie było. No i cóż, przechodzimy do następnego działu. Moi drodzy. Następny dział, jaki będziemy sobie omawiać, pierwszy dział z tematycznych, to jest dział Warhammer 4000. I tutaj nam szwagier fantastycznie przygotował wszystkie newsy, które nam. Yy, zainteresował nas po prostu. No i co? Zaczniemy od pierwszego boksa, który jest obrzydliwym boksem ze względu na cenę. Nie wiem, czy... To właśnie wieki, ile, ile? Nie wiem, jakieś chyba 8 stówek to kosztuje. Za starter kill teama. No nie, nie, nie, nie. Mówimy o Battlezone okay, okay, okay. ok. Czyli teren 8 może sześć stówek. Tak za kilka terenów i... Sorry, pamiętasz Moonbase Klejsus? No, ten tej taki takiej. No, znaczy, mata, mata, czy mata, no tekturka była tego samego rozmiaru, nie. co tutaj? Nie, nie, nie, nie, nie. To są dwie. Bo właśnie to, to była pierwsza rzecz, którą na mówię, ile tam 600 zł za to zapłacić? Chyba krypton się pogięło. On mówi, że no, nie no, taka cena, nie tzn. wiem, że 600. Tzn. W Klejsusie były cztery. Cztery rozkładniki. Tak, to jest pojedyncza mata, no. e, to jest jedna mata, a to jest druga mata od wielkości czwartego. Czyli są... ale, no dobra, no ale Klajsus nie był Kiltima wielkości, Klajsus był do full scale 40k. Okej. Okay. Okay. 4 na 6 stóp, tak? Okej, okay, to, to, to może, to może. No Czyli, nie, tu są tak, takie... I terenów, okej, okay, terenów było mniej, bo mm -hmm. było powiedzmy... I kosztował? 1 trzecia, 1 czwarta tego co tutaj, mm -hmm. kosztował niecałe 300 stówy. Niecałe 300 stówy. 2017 rok. No tutaj masz trochę więcej terenów, ten no, no, wielki okay. bunkier, tamtenka. Więcej, ale... dobra, załóżmy, że jest trzy razy więcej. No, i kosztuje, no, z tego co kojarzę, no, mniej więcej 600-800 zł, tak, jakoś. No po prostu stwierdziłem, że to jest trochę niewarte tego, aczkolwiek mi się bardzo podoba. Budynki tak. fajne i one pasują klimatem do tego, co było w się. No, to jest dokładnie są są świetne tutaj. te budynki, tak, ale no, trochę cena jest przerażająca. Natomiast zmniejszyło mi się przerażenie tą ceną po tym, jak dowiedziałem się, że to, jest, że to nie jest jedna mata kilitimowa, tylko są dwie maty kilitimowe. Znaczy, no to jest do pełnej 40. Czyli tu masz do minimum 40. Tak, minimum 40 właśnie no, tak. no, tak. gram. E, jeszcze tylko zaznaczę, że ten budyneczek w prawym górnym rogu, ten taki parterowy, no, troszkę przypomina. Dawn of War'a jakby główny, główny budynek Aha. Space Marinów, który ma na starcie. Nie? W ogóle ja się dziwię, dlaczego nie robię terenów yy, inspirowanych Downtown inspirowanych Flora, albo może to... kwestia praw. No, ale ja może nie bym być, musieli tak. komuś posmarować. Ale mogliby zainspirować, niekoniecznie zeżnąć. Nie? No to rozumiem, tu, że to tu bym powiedział, że jest inspiracja właśnie. Bo w ogóle fajnie by było, jakby były te wszystkie wieże orkowe, by wydali. No, Pewnie, że tak. Super sprawa. Ogólnie no, całkiem fajny teren, tylko że cena jest no troszeczkę. Wiesz. Są no, fajne antenki, są fajne różne detale tutaj i to wygląda całkiem ciekawie. No i tematy, tematy są praktyczną dosyć rzeczą, jeśli chodzi o budowanie terenu. Tak, to kompatybilne wszystko z tym, tym I mamy modułowe. No to można kupić też osobne wszystko. Mhm, mh. Landing pad to się nazywa tutaj, tak? W sumie fajne, że wiesz coś ląduje i jak chcesz zatankować to od razu masz zbiorniki z paliwem, nie? Od razu, że ten. Doszukuj doszukujesz się logiki w terenach czterdyskowych? Mm. <laughs> Dobrze, eee, co tutaj? to też mówimy? Tak, eee, made to order, mamy... Stary Eldarskie HQ. Różne modele, właśnie stary Eldarskie HQ. Eee, no i mamy tutaj... <laughs> Eldarski Husarz. Eee, autarch, tak? To jest jakiś, tak? Nie, to jest tak, Autarch tak. Z, z, z Power Swordem. Tutaj mamy jakiegoś innego dziutka z Chainswordem, Z Chainswordem. Na pewno fajnie się przez drzwi przechodzi w tych hełmach. <laughs> Co to jest w ogóle? To jest y, po prostu zupełnie killer jakiś tam ich szofu, tak? Chyba nad jest opis, wydaje mi A. się. Po prostu jakiś inny autor, autor Gun, z fusion gunem. Gun. Gun, tak. Okej. Okay. Tutaj mamy tak y, Farsir, tego. ale Trochę myszko ten model, bardzo taki. Ale czy znaczy, on wygląda, w tym momencie wygląda jak chibi wersja. Trochę tak. Funko Pop. <laughs> tak, no coś miło. Co mam innego? To, A, to, to jest, jest bardzo ładny tak. teraz. Nie? No, to jest bardzo ładny model, podoba mi się. Farsir z włócznią. Nie wiem, no, no, czy ten nowy, nie, przynajmniej poza nie, nie jest przy którymś podobne, wariancie inspirowany. Ten, tak. ten też wygląda spoko. ok. Więc, no. Ten też jest bardzo spoko. Modelik naprawdę fajnie wygląda. Ilość detali jest akurat taka on point, nie? No, i tu mamy jakiegoś Harlekina. Shadow Seer. A to on nie jest stosunkowo świeży? Tak, powiedzmy. Nie, do zobacz, no bro, Nie, nie, nie, nie, nie, jest, nie jest świeży. Nie wydaje mi się. No, i tu mamy tego Death Shrouda, czy jak on się nazywa? Death Jester. Death Jester, no. No, to już jest stary model. To już, to już... Tańczyk śmierci. Tak. I tu mamy tę trupę całą. No i tak. Także fajnie, że. Znaczy, no, wiem już teraz dlaczego, bo wyszedł nowy bok i wyszły tam nowe modele i, i, i te modele wyglądają lepiej oczywiście, no bo te modele, te trupy to, to tak trochę nigdy mi się nie podobały takie. <śmiech> Ojejku. No Dobra, dobrze, następno, nie? następno mamy... Spoiler, który poszedł. Tak, no bo to 1 kwietnia wyszło tak. wideo. O I składach. Nikt, czy ja przynajmniej nie wierzyłem, że to będzie Aha, problem, prawda. Jedyne co mi potwierdziło, to pamiętam, rozmawiałem z Krispinem i pojawił się ten filmik. I wszyscy mówią, że uhu, uh, uh, ale zrobili filmik prawie jak z plastikowym Tetherhawkiem. A Krispin do mnie z grobową powagą wczoraj dostałem info, że to nie jest. To tam, bo dostałem czynniki, nie? I tak, znaczy, o wiesz co, jak dla mnie to tak, jeżeli mają jakieś... Bardzo fajne modele, ale nie wyglądają jak 40 tak, jak, jak dla mnie to tak, jeżeli mają IP, z którego mogą wyciągnąć kasę, bo jest na pewno zainteresowanie tą armią, jak nie, nie starzy wyjadacze, którzy wiesz, jeszcze pamiętają składy, to po prostu ktoś nowy może stwierdzić, że ej, to mi się podoba, tak już w oderwaniu od wszystkiego, po prostu ta armia mi się krasnoludy podoba. Krasnoludy w kosmosie? Są tak ludzie, którzy Biory. lubią. karadrony, tak. Tak, no. krasnoludy w balonach. No to no. Są ludzie, którzy na mi się podobają, krasnoludy. Także zbrojem. dla mnie to było głupotą, jakby nie skorzystali szczerze, i jest... wiesz, pytanie jest, czy jak herezja teraz idzie w plastik, <śmiech> czy w końcu ten mityczny plastikowy Hulk? Jako wiesz, wie? jak, jako coś wielkości tam Night'a, czy, czy mm -hmm. ten za grube tak, pieniądze w tak. końcu nie pójdzie, że będziesz musiał tysiaka wyłożyć. Całki za model. możliwe, całkiem możliwe. Czy Thunderhawk, teoretycznie patrząc, no musiał być trochę większy niż night No to, większy, to jest, to jest, to jest większy. No tak, tak, tak, ale się... wiesz, mówię boksowo, nie jakby. Hmm. No. Okay. No modele są spoko, mi się, mi się osobiście podobają te modele, nie, są, nie jest to coś, co... Znaczy mi też się podoba, tylko nie widzę, nie czuję z niego klimatu 40. Bo tak to jest ta już nowa też, są bardziej pod, tam, te bronie pod Pirmarisów takie podchodzą, no. nie, nie jest to, nie jest to klasyczny bolt znaczy pistol, bolt gun. mi strasznie ta nowa estetyka y, Imperium śmierdzi blizzardem mhm. i wygląd te, one wyglądają ok ani mnie ziemią, ani parzą, ale ja tego gościa widzę w Overwatchu po prostu, jako postać z Overwatcha. Wiesz co, on jak opuści no jakiś chaos tak już wiesz przy ubicy którą się opuszcza. będą, będą modele na sercu, to on tak. bardziej wygląda jak firebat i y, y, firebaty tak firebaty albo po prostu space marine ze starcrafta niż mm. sp, sp, sp, space marine nie to już będzie takie, ten, no i ogólnie bardzo fajny model, bardzo fajna estetyka. No tak ta ilustracja mówisz. jest bardzo blizardowa bardzo jest blizzardowa. No bo niebieskie, czerwone, tak? Może tak, muszę kolorystyka. Ogólnie... Znaczy nie są złe te modele, tak? To nie jest uważam, coś, że, że... Uważam, że... To... Afront, afront przeciwko, kurwa, wiesz, poczucie estetyki. Tak. Uważam, że fajnie, że wykorzystują te stare rzeczy, no kapitalizują sobie na tym i niech kapitalizują na czymś, co jest i odświeżają serię, a nie... Zwłaszcza, że ta seria poszła do piachu, bo oni trochę nie mieli pomysłu jak to ugryźć, bo oni tam w pewnym momencie szli w okej, okay, krasnoludy łamane na gang motocyklowy Harley'owców w kosmosie i tak trochę nie wiedzieli co z tym zrobić, więc może, może teraz się znalazł ktoś, kto... Coś rzeczywiście jakoś tu Mam gryzie pomysł, w, ciekawe, w ciekawy pomysł. Zobaczymy. No. Wiesz, wystarczy kilka książek do, napisać na, na dobrych o nich yy, i zbuduje się cały lore wkoło, wkoło tego. Znaczy, i... no zobaczymy, jaki wiesz, bo książki to już jakby wchodzą w detale, natomiast, żeby... Wyjaśnienie, że... gdzie oni byli. Tak, tak jakby... W te... Chyba, że wiesz, bo można też pójść na zasadzie... Gdzieś tam na rubieżach i cały czas oni oczywiście tam działali, ale nie byli wspominani bla, bla, bla. Nie ale właśnie, nie, ale wiesz, flafowo nie oni, wywołujmy oni tego. są w, przy, w przymierzeniu z Imperium, tak. czy oni są... Tak. Flafowo są w przymierzeniu z Imperium, są okay. jednostki i będą jako... Czyli nie tak, są tak. pogardzani jako abhumans, tylko normalnie służą. Eee, tego ci nie powiem, no ale będą traktowani na zasadzie jak ogryni na przykład w Gwardii. Ok. Na, na... Czyli trochę jak to no, no, Są up humans, ale nie są wiesz, mutantami. Nie są mutantami, nie są to, e, wiesz, e, chaosowe jakieś tam. Ale mutantami. Można by to tak było wytłumaczyć, że to jest jakaś odnoga ludzkości, tylko że mieszkają, na przykład wywodzą się z systemu, gdzie była duża grawitacja. No właśnie, ale to chyba tak właśnie jest. No, na dowiemy zasady. się jak zaczną książki wychodzić, no, i zacznie no, wychodzić, bo pewnie wyjdzie jakiś parę filmików albo coś, jakiś wiesz, artykułów na ich temat. Dobra, leśmy dalej, bo dalej mamy, tutaj w tym artykule mamy, jest No Sunday pre, pre, pre Tyrków. i mamy kodeks Tyrków. Nawet... Właśnie my, myśmy omówili tego, tego w Wysłowie bohatera Tyrków, co dostali latającego? No tu chyba będzie. Ten tutaj taki brzydki tak. właśnie, Parasite of Mortrex. Mm. Mutalisk. Mutalisk, tak, jest dokładnie zrobiony. Ktoś, ktoś nawet go pomalował już, widziałem na Instagramie, pomalował go w barwy mutaliska. I napisał, że jak oglądam, jakaś laska to w ogóle malowała. I mówi, że jak, jak, jak maluje ten model, to słyszę tylko to, nie? I dźwięk jest podłożony i właśnie ten Ta. mutalisk ze StarCrafta. Ta. <śmiech> Skrzeczał i tym, wiesz, latam. Głowa, głowa mi trochę obcego też przypomina, bo nie widzę oczu, przynajmniej z tej, z tej perspektywy. Powiększmy sobie. Nie, oczywiście to jest pre więc. Och. Więc do sklepu cię przekierowuj. Tak, dobra, to jesteśmy z powrotem. Ale wkomponowuje się jakoś tam nie w estetykę. No, tak, Kurczę, My, nie no, od, Cierpi na problem nowoczesnych modeli, że jest jeden punkt styku na modelu i to jest plastik. I mam nadzieję, że to jest jeden To Co nadal lepsze niż przezroczysty tak, patyczek. Tak, tak, tak. On, tak, 100%. To byłby który trzeci imienny dla tyrków, bo mają tak, mają tego Broodlorda, tego co się wiecznie odradza. Mhm. Z czterema tymi. Nie. Swarm Lorda. Swarm Lorda. o, przepraszam. Mm -hmm. Mają tego Old One Eye. Old One Eye. Gdzie to jest po prostu opcja głowy na Karnifekcie, tak. tylko mu loadout musisz dać ten, co on Cza, ma w old one, eye czy... old one Eye, tak. Old One Eye, tak, tak, tak. I tak. teraz ten by wychodził. Nie wiem, czy on jest imienny. To jest po prostu jakiś model. Z tego, co mi się wydaje. No ale wyszły jeszcze karty, wyszły kostki. To, to, to, to, to standard. To nas poprawcie, czy to jest imienny model, czy to jest jakiś po prostu ten. Mam kodeks, mogę zobaczyć, ale nie jest to chyba aż tak istotne. Znaczy Parasite of Mortrex brings uh, this to a new level Cześć. by offering niżej. Cześć, no to... offering you a fast attack choice. Czyli wiem, że jest fast-atakiem. No, imienny pewnie by był elitą albo HQ. Mm, więc tak. pewnie to jest... No, coś to są, to są nazwane. Bo pamiętam, że był kiedyś jakiś imienny, nie wiem, czy niektóryś z tych, ymm, z tych unitów, co pod ziemią zasuwają. Mm -hmm. Nie wiem, czy nie był jakiś... Trygonii, czy tam coś... tak, no, tak, tak, tak. ale czy w którejś starej, starej edycji, jeszcze taki metalowy, wiesz, nie z, ze złymi proporcjami yy, nie był imienny. Dobra, niżej mamy made to order. Made to order. No i tutaj jest kilka modeli, które są, no, tak mówicie, tą co mężką, no Dante na przykład, yy, gdzie nie, to nie Dante jest, to jest zwykły kapitan. Myślę, że zawsze to Dante no. jest. Znaczy, bo wiesz, no bo mają tą maskę taką, Dante no. by miał topór. Totalnie stare modele, no tutaj niestety, te modele, się nie, te, te modele się nie bronią, no niestety. Znaczy, chyba że ktoś składa starą armię, nie? No tak, znaczy, ale no wtedy. jeśli chodzi o granie nowymi modelami, to to, Dobra, tam, to, no, tyle 40 to 40 nie za nie. bardzo, nie? W następnym artykule mamy nowe modele do chaosu, bo tak wychodzi, wychodzi nowe pudełeczko. Nowy pozest, co już no należało się, bo starzy pozest już byli starzy. starzy. Natomiast plus mieli taki, że było podobnie jak w w Spawnach, było masę bitsów. Tam. Tak, <coughs> dużo, dużo różnych opcji. No powiedzmy, że no te idą tą nowoczesną estetyką chaosu. Nie? No. Znaczy, ja powiem tak, są zdecydowanie lepsi od tych greater Pozest, co, co byli w tym, w tym boksie, którzy Ale wyglądali... Ale kleiliby się z nimi wizualnie. Tak, kleiliby hmm. się. Natomiast tamci byli dla mnie po prostu upscalowaną wersją tych, tych starych trancających myszką Pozestów. Ci są w dobrą stronę. Natomiast. Ale dalszym... monopousy, więc dalszy... bardzo monotonne te unity będą. Nie? No znowu masz pięciu i tak? Pięknie pięć podciągnę. Raz, dwa, trzy, cztery, Nie wiem, może tam jest pięciu? jakaś opcja wymiany rączek. Wiesz co, ja podejrzewam, kręgów, tak? że, ja podejrzewam, że będzie jak przy primarisach. To znaczy, że korpus A pasuje do dwóch zestawek y, rączek A1 i A2 i do może główek być. A1, A2, B1, B3 no, i tak albo dalej. Okaże się, że nie potrzebujesz więcej niż dwa oddziały i tak to nie masz większej. też nic. może być. No. Eee... A poza tym Green jedzie. Wiesz co, są okej, okay. jak dla mnie wizualnie są ok. Eee, natomiast w dalszym ciągu jakby takim topowym, estetycznym są Galworbaki dla mnie z Heres, o, jeśli chodzi o monopozy. tych... GW nie daje nam możliwości wykorzystania naszych skilli do modelarki. Proszę, pięć modeli takich samych, potrzebujesz 20. Konwertuj. Pokaż do nie? No dobra, i oprócz posesów mamy jeszcze kultystów w różnych etapach ze zwierzęcenia, że tak powiem. Mm, tutaj, tutaj są Goli kultyści, i akurat, no szkoda, bo jakby to poszło w stronę tych kultystów, właściwie Traitor Guard, którzy mm. byli w. To teraz wychodzą. A to teraz, teraz. Tak, będą jako Kill Team. Teraz ci powiem, jaką mam teorię, Blackson dlaczego Fokres. tak to jest zrobione. No, bo. Podejrzewam, że tak jak miałeś w Blackstone Fortress yy, i w tych wszystkich dodatkach do, do niej, miałeś tych kultystów gwardzistowych. Mhm. tych typu wiesz, wytnijmy sobie gwiazdę chaosu na hełmie, okej, okay, job done. Yy, i, miałeś też, I miałeś też tych takich z taką estetyką, typu te, wiesz, tak, maski tak. i maski, też, też byli oczysz, do oczy, Fortress, nie? oczy szeroko zamknięte. I mi się wydaje, że to będzie zrobione w taki sposób, że. Do armii CSM-owych, jako unit, ekwiwalent powiedzmy scoutów, będą tacy kultyści z tymi maskami, porożem i tak no, dalej. Będziemy. Natomiast oni, tak jak w przypadku skłotów, będą chcieli w pewnym momencie wyciągnąć kasę i zrobią po prostu Traitor Guard jako no, osobną traktor, armię. Traitor Guard już. Słuchaj, to nawet no, teraz. Nie ma kodeksu jako takiego. Nie ma kodeksu, ale nawet już teraz mówił, że ten. Yy... Atom, Adam mówił. Jako, jako Boże, Atom Smasher. Atom Smasher. Który sobie... też kiedyś u nas był, jak odpowiednio daleko przewiniecie kanał Grota, to był w złotym tronie. Top Minions mówił, że y, otwierał to pudełko kiltimowe, do którego będziemy mówić, i tam y, Traitor Guard jest jako na osobnych dwóch wypraskach. I ten koleś, który tam jest jakiś tam jest z Blackstone Fortress, oni są na osobnych dwóch wypraskach. Także ewidentnie jest to przygotowane po to, żeby złamać, wrzucić do jednego pudełka, macie dzisiaj tak, tak, tak, tutaj znaczy, To już kiedyś analizowaliśmy, że do Blackstone Fortress z Traitor Guard wyszły, na no, zwykli piechociarze wyszli mm -hmm. ogryny <gryny> tak. z chaosione, komisarz, komisarz chyba? był. I teraz, wiesz, I teraz tak stary, wystarczy żeby zrobili tak jak z Jane Stiller kultami, że ci dają bazyliszka albo Chimerę i bicy, i, do... i bicy i na, nawet jeżeli y chcieliby robić low effort conversion, to co dodawali do wyrazki do rhinosów mhm. chaosu. Tak. Można, można w ten sposób, pewnie zaprojektując coś nowego, pewnie I, i, i tak, no, dojdziemy do Kiltima i dojdziemy do nowego pudełka kill Teamowego, gdzie są nowi Traitor Guard, którzy idealnie pasują stylistycznie do tych, którzy byli. I ja ja was tak, co... ja byłem bardzo bliski kupna tego boksa z Nightami chaosowymi, z mm. Nightami i dwoma tymi psami, bo mi się taka stylistyka zdaje, byście podoba. I mam jeszcze. Nie wiem, mi osobiście się podoba. Mm. I mam jeszcze, jak kupowałem ten DevGuard, taki co kupowałem, kilka pudeł DevGuardu, tam mam sporo chaosu. I tuż tego nowszego chaosu. Acz znaczy, powiedzieć tak, stary, mi też się te modele podobają, ale nie jako uniwersalni kultyści, którzy będą pasowali do, każdego, do każdej frakcji cyfrowej. Nie, bym sobie zrobił. Po oni prostu by do Slanesha. Black oni by, by byli. Okej, okay, no do Black Legion <głos> powiedzmy też. Oni by mi do Slanesha pasowali, bo trochę jest jakieś mm. tutaj BDSM, jakaś goła klata, nie. Tu... Takie rzeczy, tak? Ale na przykład nie do Nurgla oni ci pasują? No nie, do Nurgla zupełnie. Ale do Nurgla to masz, wiesz, tu masz pokswokerów, nie? No ale, ale jest też w kodeksie Nurgla, w kodeksie Dead opcja kultyści. Nie ale? tylko ale kultyści. sądzę, że jakbyś ich pomalował na blade skóry, jakieś takie wy, wychudzone no, chory. No ewentualnie. No, no, no, trochę tak. trochę mógłbyś to nadrobić, wiesz, brudem jakimś... Wiesz co, tym... można by z Staffu bąble porobić takie. No może. Ale nadal, nadal po prostu uważam, że ci kultyści, ale którzy byli w Dark Vengeance, byli bardziej uniwersalni. Ja coś owinięci szmatami, jakieś tam elementy munduru, który kiedyś nosił, tam też były maski gazowe, jakieś kaptury, jakieś. No bardziej, bardziej mi się wydawali tacy Ale pasujący teraz, do wszystkiego. Popatrz tak. teraz, kupujesz sobie kultystów z Dark Venture, z ze wypraski, kupujesz dwie wypraski tego, kupujesz trochę Guardów i masz taki fajny miks modeli. I no mieszasz tak, no to możesz, wszystko. możesz to malowaniem połączyć. Tak, i tak. mieszasz to wszystko i masz taką fajną różnorodną i tutaj już nie możesz powiedzieć, że o monopozy, nie? Bo... Tylko, że wiesz, kultystów z Dark Vengeance też dostępność jest utrudniona, bo jest pudełeczko, gdzie możesz kupić pięciu. No używki kupujesz, 35 zł. Używek już nie tak łatwo znaleźć. No wiem. Dark ale... Vengeance już ma tyle lat, że już nie łatwo znaleźć. Nie wiem, Sam ale są ludzie, to. którzy trzymają się, no na siedzą na realnych modelach i no pewnie te tak, się tak, no, Ale też y, y, zakładając, że sklepowo kupujesz, to jest tylko wypraska hmm. tych pięciu. Tak. I są skalby, które były w Dark Vengeance, których w normalnym handlu w Co, co mnie zawsze wziął. dziwiło, bo myślałem, że wiesz, wydadzą po prostu te, nawet tych monopowzowych z Dark Vengeance, po prostu jako box z 10... Wiesz czemu nie? Bo wydaje mi się, że oni byli na wspólnej wyprasce z taktykalami Dark Angelowymi, albo z czymś innym. Byli po prostu razem i ciężko cię by to było robić. I dlatego pewnie teraz robią na przykład ci nowi no, Traitor Legion znaczy... Zresz... No, o których będziemy mówić, są na osobnej, żeby już nie popełniał tego błędu. Nie? Mm -hmm. Żeby zawsze mogli powiedzieć: Mamy opcję, druknijmy te wypraski do ludzi. Tak, tak. Dobra, lecimy dalej. Tu już troszkę bardziej jest chaosieni kultyści. Mm -hmm. Tak jest. To są mutants. mutants. Tak? No i to, to są poześci w wersji nie-space marinowej. <laughs> To są Muty, tak czy to są y, Accursed cults. Accursed cults Cult is represented variety with a frenzied array of mutants, czyli zupełnie miksy W Fantaziaku ekwiwalentem tego byli chyba The Forsaken. Był mm -hmm. taki unit. E, ciężko zmutowanych Warriors of Chaos, ale jeszcze nie korzyści. Oczywiście muszą być ten takle, macki. Wszędzie macki, macki, macki, macki, macki, macki, więcej macek. No macki są możliwe po prostu, no dlatego. Ten R jest fajny, czy ten jest bardzo. Nie, posieł musi być ośmiernicą? I wiesz co, tutaj jest dużo odniesień do The Thing Carpentera przy tych dwóch pierwszych modelach, które oglądaliśmy. Jest, jest. Oglądaliście może nowy, nowy sezon def Love Robots? Tak. Ten odcinek, nie będę spoilował, ale ten odcinek na statku, gdzie wielki krab wbija się A, na statku. A, tak, tak, tak. Mi się przypomniało, jak bierze tego czarnego kolesia, zawija sobie go w koło ręki, to robi <grym> <grym> z jego mikrofon. Robi Mi z jego mikrofon. się tak, krab tutaj był takie, to, gdzieś był A myślę, że tutaj kolorystycznie się chcieli podnosić do różnych bus. Tutaj nurgiel, Ta. tutaj korn bardziej, tutaj slanesz, no, no fiolet. Tutaj cokolwiek, wszystko. Tutaj zincz. Mhm. Może być. Przemienia się, wiesz. Tutaj gęba mu się otwiera. Nie no, ogólnie fajne modele, fajne... No to będą, czekaj. Torment. To wygląda, jak chaos, to wygląda jak Chaos Spawny, prawie że. No dalej. prawie już tak. Ostatni etap przed no chaosem. To, to wychodzi w jakimś osobnym pudełku? Nie wiemy Na jeszcze. Na razie jeszcze nie wiadomo, tylko było zajawkowane. Nawet, nawet za bardzo, wiesz co, poza krótkim opisem w tym, w tym paragrafie, w tym akapicie, nad, to nie ma za bardzo flafu. Hmm. Ja, co to ma dokładnie być, stąd moje dziwne spekulacje. Za Zajebiste, mi się strasznie podoba taka stylistyka. Można sobie pójść, wiesz, go Głowa to kornowego demona, nie? Tutaj głowa w lewym But... Tak. No ale z kolei te szczypce okay. takie slaneszowe bardziej, nie? No te. Pod takie Chaos takie. undecided. Tak. A tu mamy The Dark, dark Commune. commune. <coughs> Mroczna czy, komuna. Czy coś, jakieś kurde rocerstwo jakieś. Unit centralnie sterowany. I wiesz co, jak dalej sobie przewiniesz? Te miecze mają bardzo estetykę taką moldhamerową fajnie wyglądają. Ten lewy górny to Dark Souls, nie? tak o, Prawy górny tutaj, który jest lustrzanym odbiciem. Chyba to ma... tak, dokładnie. No, no. Wiesz co, ma chyba ten... ty y... Ale to jest leniwy Photoshop? Czy... Nie, nie, nie, ma dwa na ramienniki. Widzisz, ma dwa... Tak, dwa, troszeczkę dwa inny. E, dwa jest sama, troszeczkę no, inny. To ma dobra, projekt. no okej. Okay. nie jest, to, ten ale w, to jest ten sam model. Ale to jest leniwy blender. No. To jest jak, jak ci, ci dwaj Space chaosu Space z Dark Porters, co mają tylko inny hełm, tak. chyba. Ale, ale jest to fajne akurat. Ja, ja lubię takie rzeczy, jak jest tak trochę symetrii, bo na przykład może takiego szefa postawić i dwóch koleś obok niego. To I tak. i tak. jakaś taka symetria, i dom obok niego, nie? Znaczy na zasadzie munduru, o. To jest na zasadzie munduru wtedy. Fajne, fajne. Nie no, fajna stylistyka. Także no. trochę ci nie powiem, Zygi, jeśli chodzi o fluff, bo tutaj nie za dużo rzucili. Oprócz ja, tego. że nie tu jeszcze mówią. The priestly cult demagogue leads the congregation. Accompanied by the Psychic Mind Witch and inspired icon Rack, All guarded by two Blessed Blades. Czyli jeszcze kolejne, ale chyba tylko na tym grupowym widoczne, tak? Tak, możliwe, że będzie. Czy musi być jakiś boks, który wyjdzie arminy i będzie, będzie ten. No fajnie, bo to ja ogólnie się eram, jak są takie nowe, bo jest dużo nowych modeli, więc spoko. Tak, ale no widzisz, to jest dedykowane do Chaos Space Marines, tak? Do mm. armii. Tak. Mało sp Space Marinów w tych Space marinach. No tak, tak, możliwe, że tak to jest właśnie mówią. jakaś taka armia, wiesz, albo takie jednostki, które mają być uzupełnieniem tych ty, ty mm. Space Marinów, nie? Kto wie, może zaraz wyjdzie coś. Poza tym Space marini House'owi są w miarę no, świeżi. No są, no są. No, są, no. są, są. Więc po prostu nie teraz robią te, te takie, wiesz, no zapchaj dziury i te takie, <coughs> jak się nazywam. No. A tutaj, tu, tu, tutaj było skłoty i ten nowy pojazd, który się pojawił. Są, ten stary, jest, tutaj jest, czy nowy pokazany? On jest bardzo jest dla mnie ghost, ghost in the shell, ten pojazd. Ten pojazd przez te antygrawitacyjne, nie? Tak, jest bardzo ghost in the shell i ogólnie no i czy, anime. To, czy to krzyczy do Was 40K? Nie, to krzyczy do mnie y, Scouti 40 po prostu inne, no. inna stylistyka. Jakby, jakby ci zrobili znowu na jakimś STC, to byś marudził, że jest takie samo. Stare, ale weź jakoś nie Aquile ile gdzieś. Ale oni, oni nie, pol, są, on nie, nie są imperialni, oni działają z Imperium, ale hmm. mogą działać też pewnie bez Imperium. Więc nie potrze... To czaszkę, gdzie są czaszki? No, tak, tak, Warhammer. To... Nie ma czaszek, tak, nie ma czaszek, to fakt, to fakt. Może Skoci nie lubią czaszek. a czy wiesz co, ten yy, Searchlight wygląda bardzo tak yy, młotkowo. Nie, mam, macie rację, jest to takie bardzo Starcraftowe. Ty przestawisz takie grube kształty i to wszystko takie. I obłe Starcraft taki, że to wszystko jest grube, metalowe, ale, ale jak, obłe. Może... jak można takie obłe kształty, gdzie ja tu zrobię Edge Highlight? To nie ma Edge Highlight, musisz, musisz się blendów, blendów nauczyć. Tak, no nie ma. Nie ma kreseczek. Nie? Ale pojazd jest ogólnie, sam, sam sobie jest fajny pojazd. Czy kolorysty Kolorystyka mi się podoba. Fajnie Wiesz, no to, to, to, to po prostu kwestia wyboru, jak pomalujesz, ale. Wiesz co? Chciałbym zobaczyć po prostu tą armię w pełni, żeby zobaczyć, jak ona się będzie, jak, jaki będzie miała motyw przewodni, jak to się wszystko będzie kleiło. No nie mogą pokazać najpierw całej armii, żeby Cię zainteresowało. No tak. bo... Trochę, proszę, bo trochę spoiler będzie, ale jak pokażą ci takie właśnie snipety, i później nagle dostaniesz cały armii, no to wiesz, wtedy... bo na przykład mechanikom mi się nie do końca podobały te takie błoniaste skrzydła, które tam tak. na tym, na tym orni, ich nim ornikopterze pokazali, ale Nawet potem jak one się zaczęły. Abincim, wiesz, wie, ale jak potem one się właśnie w większej ilości jednostek y y y y zaczęły pojawiać, to to się zaczynało jakoś kleić. Włączyć, jak masz tak, z kolei tak model wy wyrwany z kontekstu, to możesz tak. Tak, mamy zajawkę, że będzie kodeks World ITERów nowy. Tak, tak. Dedykowany. Yy, tak. Pod World I itery. na razie mogli pokazać tylko cztery topory w 3D. Z I już widać, że będzie taka jak trochę jak Blood Warrior'zy w, w tym. W Sigmarze. Wiesz co, ciekawi mnie, bo mamy stosunkowo świeży model Karna Betrayera. I teraz pytanie jest, czy go znowu odświeżą? Ponownie. A co Dlaczego? przejdzie Rubicon Primaris? Nie, nie, nie, na zasadzie wiesz, bo mm, mam ten stary model Karna, ten taki klasyczny. No wiem, wiem, wiem. Klasyczny mam, metalowy. Znaczy, sorry, ale to co dla nas jest nowe, to tak co ostatnio przeglądają White Dwarfy, to to, to, już, to już nie jest nowe. Tak, ale wiesz co, po prostu, no bo jest wiesz, jest jakby główny bohater Space Marine nowy do Korna. Teraz tak, on jest akurat w takiej w miarę dynamicznej pozie Pochylony do przodu, bo biegnie, więc, więc może, jakby tutaj wysokość tego modelu nie będzie miała aż takiego dużego wpływu. Ale jak oni teraz bardzo mają, wiesz, kościaka na, na ten, na, wiesz, upscalowanie wzrost. i wzrost, to ciekawi mnie, czy, czy specjalnie, wiesz, nie zaupdateują Karna jeszcze raz. Co no, było, wiesz? Co było, jak na nich, dosyć szybkie. Ale macie rację, że wydaje mi się, że pójdą w tą stylistykę yy, sigmarową, ale. U 40 mhm. Dobra, dalej mamy Demon Prince. Nowy model Demon Prince. To Jest okej. oczywiście ten Double Duty pełni, bo jest i Sigmarowy i mhm. ten. I myślę, że wiesz, co. tak to o, z te... fajnie. To tak, tego... rzecz, że ma głowy do wyboru pod konkretnego Boga, jak przewiniesz. Tak. Tutaj. Ma generikową taką. O, fajnie. Ma, ma chyba dwie takie generikowe głowy na zasadzie: Jestem złym demonem i cztery, właśnie dedykowane pod. Każdego boga. Aha, bo tu ma jeszcze inną. Mhm. A tu ma te cztery takie. Korn, mhm. korn y nurgiel, z innymi. I wiesz co? Fajnie, fajnie. To ja to jest, spoko, nie? jest dosyć dużo opcji i myślę, że spokojnie można. Bo niektóre, na przykład, torsy wydają mi się za, za dużo się dzieje, ale też widziałem takie, gdzie są troszeczkę oszczędniej zrobione. Tylko jeszcze jak ten <śmiech> obrazek. No, mogli jednak <śmiech> pomalować cztery modele, a nie same głowy i je photoshopować. Tylko, to myślę, są zbanglesowane czy coś. Yy, wiesz co? Yy, myślę, że spokojnie można by było coś dobrać do. Wiesz? Yy, znaczy, osobiście bym coś dobrał, żeby ten model zrobić tak, żeby mi się podobał. Natomiast, Zigi, myślę, że szwagier ma rację, bo by musieli wejść do góry pod kolor skóry danego demona, by cały model musieli pomalować. Tak, tak, tak, tak. Musieliby zmieniać te rzeczy. No tak, no. tak. Bo tak mało ludzi zatrudniają w studio malarskim, że nie starczyło mocy przerobować, <coughs> żeby cztery demony pomalować. Słuchaj. Słuchaj, Jakby nie było, ostatnio wydają, wysrywają masę modeli, więc jestem w stanie to zrozumieć. A... Potrzebujemy czterech osobnych modeli, żeby je pomalować. Macie jeden box. <coughs> Wiesz granat, to Rozgoniłeś, to de granat. Dobra, dalej mamy kolejne zdjęcia z, tak. z I No tu i ta to jest odpowiedź na to, jak wyglądają w hełmach. No Fajny. No, tacy. No. Tacy górnicy. No. no ale to mają być górnicy, nie? Tak. Znaczy, specjalnie sobie szukałem, czy jest tłumaczenie na polskie słowa prospektor. Bo prospektor to jest taki, który szuka złóż. Mhm. I u nas nie ma takiego słowa. Jakby Szukasz złóż. Geolog, po prostu geolog, poszukiwasz złóż. Nie? E, wspomniałem wam, że jest taka gra komputerowa We Are The Dwarfs. I no jest takie coś. No. Oni Nie wiem, czy może dlatego, że kolorystyka jest taka sama, ale jak sobie wygooglujecie We Are The Dwarfs, to bardzo podobnie wygląda design tamtych komputerowych krasnaludów, bo oni też są tacy futurystyczni mhm. e, i tych. No oni mają taki element jakiś taki klasyczny tutaj na... Tak, jajkach. ta sprzączka jest bardzo taka oldhamerowa. I wreszcie czaszka. No, jest czaszka faktycznie, jest czaszka z brodą, czaszka z brodą. No. <laughs> ale, ale zobacz, że chłopaki z kolei są raczej gładko ogoleni. No właśnie, bo w hamach ciężko brodę zmieścić. A czy wiesz, co, może oni się zdecydowali na to, że nie będą mi dawać brud, żeby troszeczkę coś innego zrobić? Ale stary, zajebiście by wyglądał, powiem Ci szczerze, jakby zrobili takiego bica, bo te głowy podejrzewam, że nie mają raczej obrot, obrotu, są w jednym miejscu. Teraz wyobraź sobie, że taki. Pancerz na brodę. Nie, nie, że masz coś takiego, że nagle taka broda ci wystaje z tego pancerza. Może taką dokładnie taki bic który możesz pomalować i jest wiesz, po prostu tutaj fajny koleś na biały, nagle pum, ruda broda. Taka. <laughs> Sorry, to w macie, bo to jest, brody to jest jeden z atrybutów krasoludu. No. Tak. Albo jakiś taki, wiesz, wisiorak na przykład. Chamski kitbasz, bierzesz te, jak, jak Warriors of Chaos mają te płaszcze z futra. Wycinasz po prostu w taki trójkąt i doklejasz tak. Ale moim zdaniem by to fajnie wyglądało, nie? Jakby ktoś zrobił takie, takie właśnie wystające brodę, albo takie potargane. I za, za, jak z... takie łoniaki z, z majtek wystające. Bum. Zawsze po tym, z, i zawsze po jakimś spacewalku po prostu brodę odkruszasz. Tak. <laughs> Długo byłeś? Odstawił brodę. <laughs> Ale nie, fajnie modele wyglądają, mają swoją stylistykę, trzeba, trzeba lubić. No. Arcik też fajny jest. Ten ma brodę na Arci. No i to coś co trzyma wygląda tak pira ze drzwi jak Bolter trochę. Ale to są do jakiego kolesie? Na to wychodzi. Gang Prospektorów. Ale pewnie Rulsy do Full Scale też będą mieli. No może tak, <grym> bo to zaskoczyło teraz, że... Tak na mnie też zaskoczyło, bo zauważ, że nie dają tego w kategorii Necromunda, tylko 40K. ale yy, Wiesz co? No teraz, teraz to jest, ale z jednej te, trzeba, Musimy sobie jakby zadać też pytanie, bo gangi z Necromundy mają dosyć taką jakby odrębną stylistykę. Tak. Czy... No ale to z kolei przypomina tego, co widzieliśmy, nie? No, no tak. Ale słuchaj, może być tak, że na przykład oni będą jakąś jednostką. W Necromundzie będą frakcją, a mm. w 40 będą jednostką na przykład. No, jednym, no i, to, i tu jest pytanie, czy, czy oni będą stylistyką odbiegać, czy raczej właśnie wiązać to da wszystko? Fajnie by było, jak właśnie odbiegali, nie? Żeby to są zupełnie inne Że to są skłoci, ale to są Nie stacy... Inni mają bo zupełnie inaczej, wyglądają z niższych warstw społecznych. Na nie. przykład. Z głębszych. No, to no i tu już jest statki, tak? Nie, to nadal jest ten. to jest jakiś Be, większy, ba, jakiś otokół. Ba, atom... babe... Exodriller. Baby Baby's First y... Leviathan. Ale fajny jest. Ja, tego, ja, ja go nie widziałem pewnie szczerze. Nie, nie wchodzę no, w statki. No to też zażywiłem w wrzuciłem to fortikę. no ale. Spoko, spoko. No ale chodzi tylko o skłoty, tak? Znaleźliśmy ja. skłota. No, on całkiem spoko wygląda. Jak, wiesz to co, to jak taki być. kombinezon do nurkowania starodawny, tak, albo jak tak, tak, Big Daddy tak. z y, tego Bajoszoka. Bardziej Big Daddy, bardziej Big Daddy mi przypomina. Może no. dlatego, że jest taki obły. Duży, duży korpus na małych nóżkach, no. Spoko. Fajnie. No i to jest wszystko, co mamy do czterdziestki. To jeszcze polećmy Kill team. Tak, otworzymy sobie szybciutko Kiltimę. Jest Tak, muszę ciać. Dobra, mamy nowe dwa kiltimy, które zostały puszczone w nowym kill Team Morok. I to będzie kiltim ze Space Marinami. I najpierw ten ciekawszy omówimy. Czyli tak, mówimy, zdradziecka Gwardia, Traitor Guard. No i to są bardzo fajne modele. Tu są takie, Super. Jak mówicie, są gwardia, która jest po prostu no. zdradziecka. Tak, ale w sensie, że się to minimalnie się przekonwertowali, tak minimalnie konwertowali, to tak naprawdę każdy mógłby te modele, gdyby były w takich pozach, to mógłby zrobić sobie te konwersje. Nie? Bo... Znaczy wiesz, jakbyś się uparł i wyciął im te powiedzmy te, takie typowo chaosowe rzeczy, to byś był nawet mógł powiedzieć, że to są partyzanci, gwardyjsty, lojalistyczni, którzy się wiesz od dwóch lat bronią na jakimś, wiesz, na, na, na, na ciebie, wiesz, gdzieś tam po budynkach się kitrają i tak dalej. ubrania ze zwłon. No właśnie, no. oni dwa, oni są z Blackstone Fortress i oni są na osobnych wypraskach w tym pudle. Aha, mhm, tak. tak no fajnie są kurcze. fajna stylowa w ogóle Mi się i, i, i podobnie się z ich tam 12 czy 14 można złożyć kolesi ale znowu zrobili myk że masz nie wiem teraz który yy, załóżmy że to jest pierwszy załóżmy że to jest jakiś tam czempion nie i to co mówili tam wielokrotnie że zrobili taki straszny straszny yy, nie miły rzecz yy, że z, z lidera nie wiem, który będzie tutaj czempionem, nie wiem, ten będzie czempionem albo ten, ten? bo ma las pistoli i Możliwe, masz rację. I załóżmy, że z tego on jest czempiona i z niego też może zrobić medyka, no ale zrobisz albo tego, albo tego. Nie. Tak, no Sary, no tak samo przecież z ale Rozumiesz, nie. czempiona musisz mieć, no, tak. rozumiesz, o co no, mi chodzi. Spe, że ale to jest motywacja, być... żebyś sobie dokupił po prostu drugą Ale to powinna zrobić, być ale opcja na specjalistę innego. Mogliby... mogliby zrobić, to jest zwyklak albo medyk, to jest tak. zwyklak albo voxcaster, to jest zwyklak albo lasgan, jakiś tam, las, no. to coś tam, to jest no. zwyklak albo coś, a nie kurwa czempion, którego musisz mieć. Czyli jak bierzesz czempiona, to nie masz mianyka. Ale tak jest od początku tej edycji kilkoma. Sorry, z Krigowcami jest tak, że nie. większość chłopaków można złożyć na trzy sposoby, a niektórych na dwa sposoby. I zawsze jeden sposób to jest wyklak, hmm. a drugi i trzeci to jest jakiś nie, specjalista jest albo spoko. coś. I to jest moim zdaniem tutaj jest problem taki, że masz szefa, którego musisz mieć. I, musisz... No tak. I druga opcja to nie jest wyklak, tylko kolejny specjalista. No tak. I to jest problem. Ale no, też, no, jak chciałem wszystkie opcje, bo chciałem wszystkie opcje, jakie są możliwe, to no to po prostu trzy wypraski złożyłem ich. Nie? No tak, ale wiesz, tutaj ja uważam, że jest. ludzie narzekają, że o, nie, możemy, nie mamy modelarki teraz w hobby. No proszę, no, bierzecie bicy z tego, z tego znaczy, gościa. Sary. na upartego właśnie, chodzi mi o to, że ten, <coughs> ten to może być lider albo medyk. Jeżeli masz Ręce medyka, jakąś nie wiem, torbę medyka, plecach medyka. Przy odrobinie pracy nożem i ewentualnie greenstaffem, da się to zrobić, Szczerze. że w to na jakiegoś zwyklaka. Weź bierzesz, bierzesz, bierzesz tego gryna, cofnij, cofnij, cofnij. Nie. cofnij, tutaj na tym haku zawieszasz mu torbę medyka w walla. Nie. Dobra. Ale bierzesz jakiegoś zwyklaka na przykład i, i... zawieszasz, nadziewasz. Nie wiem, czy, gdzie to jest jakiś zwyklak? No, nie wiem, no, może ten, no, bez tego tego. I, no i malujesz, wygl i Wygląda jak człowiek leczenia, medowki I malujesz mu na biały. są od amputacji. Chirurg, no jak się patrzy. O, z, z, z, ten, kostkę. Chutniemy. Nic się z tym nie da zrobić. I koniecznie był ko, twarz doktora Hałosarza było. Ale który jest zwykle, można no, mam miarę ma otwartą pozę, można mu łatwo no, może, no, może rzucać tą torbę. Tu to tak? Medyk! Już rzucam bandażem. Ta, ten starczył jest fajny, no. Spoko. No i mamy fobosów. Tak oni są w fobosie, tak? Phobos, tak, ma no, różne mutacje Fobos no, no, no, nie, nie, nie, mog nie mogę się od jakiegoś czasu zmusić do miłości do współczesnych Space Marinów. Zmój no, Znaczy dla mnie to są, wiesz, to są te same modele, co widziałem wcześniej, tylko w innych pozach. No. i tyle. No tak, ale to. Nie ma tutaj co za bardzo wymyślić. Ten, o, Purity Silla ma jakieś wiem, kompleksy, że taki se przyszył? Czy... Ostatnio zawalił na misji. więc. Nie, nie, nie, to jest nie. ten. Jak, jak Musi Amer... się pana Tadeusza na pamięć nauczyć. Am, się jak przyszedł. Amerykanie mają to wiesz, farm markets i największa świnia dostaje tą taką. <laughs> przyszedł sierżać i tak, ty jesteś najlepszą świnią w oddziale. <laughs> <Pernuch Farm laughs> remembers. To jest to najstarszy koleś. To jest stary koleś. Znaczy, wiesz co, to jest kwestia konta, pod którym jest to zdjęcie robione, ale cały czas jak widzę ten model, to mam wrażenie, że ten sierżant robi, wiesz... Bab. Bab, bubuje. Nie, no fajnie, mi się, mi się podoba, ja tam nie mam nic przeciwko prymarisom, tak jak Wy. Podoba mi się ten model, ale nie, nie jest to coś co tą do penia. powiedział, wow, kurde, zajebiście. Tym Demek jest fajny, fajny smaczek, ale będzie rzucał granat dymny już się pali. No, i mamy te tereny, które tam będą dorzucone, Ale nie będą chyba w zestawie, nie? Czyli będą, będzie zestaw? będą, będą. Tak samo jak Octarius, nie? O, to, no to taki zestaw można kupić sobie, nie? To taki zestaw byłby był w stanie znaczy, szybciej Inaczej, by w, stanie w pudle kupić. masz te dwa kiltimy i to. No. I to to byłbym w stanie to szybciej jest... kupić, bo klajnie ale... sprzedam, bo nie potrzebuję Space Marinów, a od tej sobie bym zostawił i tereny. Będziemy jeszcze ich oglądać preordera w następnym artykule. I dobra. zobaczysz dokładnie, co jest w pudle. A, w następnym artykule tutaj nie no i mamy Tak to wygląda. Rok. Czy mamy tych ziutków? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Aha, czy w sumie 11? I pewnie marynsów jest troszeczkę mniej. No masz 2, 4, 6, 8, 10, 11. Co? 9. Nie. 10. 10, 10. No to nie tak dużo mniej. No biorąc pod uwagę różnice wyporności. Ale, ale, ale wiesz, ogryna mają tam, Ale pewnie nie... nie będziesz mógł wziąć wszystkich, tylko będziesz mógł wziąć pięciu na przykład nie. nie. Wydaje mi się, że to jest... Chociaż dobrze mówisz, tak, bo w sumie taki generikowy kill team primarisów to jest chyba właśnie Słysko, sześć, pięciu sześć, albo sześć. W sumie racja, w sumie tak. W sumie tak no. Dobra, jest książeczka morok ze wszystkimi zasadami, są ładne wypraseczki, no i są tereny, tak jak mówicie, no i kostki. Ale, osobno. osobno. Tak, tak. tak no, <śmiech> each, each sold separately. Z 8 tak? W FLGS-ie. I to już nie, bo teraz te koski no, nawet u Kryspinach kosztują po prostu, bo podnieśli na kostek. To jest to, co to jest? Phobos Strike Team. Czachy? – Szczerze. Chujowe te czaszki są. To dziwne jest, ale powiedzmy, że jeszcze... No – To jest jeszcze... hełm gwardzisty chaosowego, tak? Ten. Ale to jest bardziej straszne. Straszny badziew. Bo wolałbym jakiś symbol zbroi Fobos na przykład, czy coś aby wymyślili. Niedobre. Kroksy! To jest symbol zbroi Fobos. Kroksy i Cargopan. Dobra, KF Nike to wyszedł, wyszedł kodeks razem z, z, z pudłem. Bo było pudło takie, no właśnie to pudło. Te, nie, pso, to jest pudło. Te mi się nie podobają, ale ten duży z krukami mi się podoba. Czy sępami. Pudło byliśmy. było ten koleś i dwóch, czyli najtapem. A omawialiśmy na w ostatnim tak. odcinku, mam wrażenie. To jest bardzo bardzo fajne. fajne. Dobra, to już jest co innego. Ile In kró. Bunda. No dobrze. To co? Szybko Sygmarek, a tam tylko pojedynczymi modelami się zajaramy. I... Dobrze. I można żarcie zamówić. O, właśnie, dobry pomysł. Bo i tak za godzinę jakąś przyjedzie, więc. Zdążymy tak. no nie Kurwa, uwielbiam mieć chujową myszkę w ręce. Tam widzę, że masz drugą, może wypróbujesz sobie Nie, właśnie tamtym nie, nie przyniosłem nadajnika. No to wiesz, nowoczesna kobieta ma chujową myszkę w ręce. Przerostłe taczki. Jak to czekaj, jedna koleżanka mi mówiła, jak jest ten. Ona to nazywa, jak laska ma ten, i wystają. Firady. To jest, jak? Firady! Pamiętam, labia majora, labia minora, że wargi są zewnętrzne, jest. czy wewnętrzne? dobrze No to tak firany. A na tirze się mówiło zawsze, jak właśnie, jak masz tir, to z tyłu ma drzwi, z przodu na no. klantekę, a te po bokach, one są na tych i siłownych mm -hmm. firany, nie? bo są na karniszach no, przesuwne. Wciągałem firanę widlakiem, gdzie kurs, jak, jak kurs jazdy widlakiem był, jak masz... tu jedziesz do przodu, tu jedziesz do tyłu, kurwa jedź Cieka młody. Ciekawe, czy jak masz tego z, z, z, z Turcji kierowcę, to masz złote karnisze. <laughs> Z tymi z, z, z, z zdobieniami na górze. Tak, i czerwone, czerwone albo purpurowe, takie <grym> pop, tak. Age of Sigmar, węzwy czy Sigmar, że mamy... Co, o, o zestawie chcemy powiedzieć coś? Znaczy, tak, no jest, jest Battle Box i do tego Battle Boxa już tradycja GW, że włożymy stare modele i po jednym nowym charakterze. Tak, tak i sprzedamy nam to, a wy będziecie się cieszyć. E, a potem i tak pojedyncze wypuścimy. Tak, a potem wypuścimy, no, dokładnie. Nie. I tyle. I tyle, okej, okay, mhm. dobrze. Znaczy, fajna ta siostra Kejna tak? To fajnie? Czu, córka fajnie? Kejna. A czy znaczy, wiesz, co, całkiem fajny pomysł, że ona tak stoi, właśnie i wiesz, otaczają ten bad gdzie popełnisz jeden zły ruch i masz, wiesz, rozprutą skórę. Wiesz co, ale to jest, to jest a propos łamliwości tego, tylko chciałem powiedzieć, że jak są modele z Warcry i jest w bandzie Iron Golem ta pani, która się nazywa Drill Master nie wiem, czemu nie drill mistress nie wiem. No, no. no bo są cisgender nacis. No, no tak. Ludzie z górę, się, drill Tylko z na Bierze wygod. zamach. Ma mm. takie na długim łańcuchu tą kulę mm -hmm. spajkową Nie, no tak za nią idzie. I tak bierze zamach i to idzie takim łukiem przez nią całą aż mm. za plecy. I ileś razy już transportowałem te modele, i to jest całe. Jest elastyczne i. Może tak, dlatego, że jest wystarczająco elastyczne, nie? No. Także tu myślę, że też problemu by zbytnio nie było. Problem z malowaniem tylko ewentualnie. <grymne> Dobrze, mamy nowe skaweny. Tak, tutaj to jest die taki, die. taki ziomeczek. Bardzo fajny ziomeczek. Bardzo Stoi flinny. na takim yy, wlocie w <grym> do kanału, yy, prawie identycznym jak przywódca bandy skawenów z Shadespire. Pra, prawie, no, no, prawie identyko. Nie? No ale co, co to wynika? Myślę, że też by był fajny model. Yy, boże, jak oni się nazywają? Nie Night Runners, nie pamiętam. W fanta Fantaziaku, jak się nazywali ci. Runners. Nie, nie, nie, to asasyni tacy. Bo Gatter Runners to byli A, okay. tacy taki podstawowy korek. Nie, nie, nie Jak ktoś grał w fantaziaka, to wie o co mi chodzi? Są, są ci tacy skaweńscy ninja z klanu jakiegoś tam. Kutank. I to, to można było brać jako, taki, takiego ninja można było brać jako chyba jako jakby special charaktera. Mhm. No, kodeks kawenów. czy Arbibook, przepraszam, przepraszam Arbibook. No model fajny jest, kurczę. Tak, bardzo całkiem, spoko. Całkiem. No, taki... Jedyne co to tutaj bym się, podstawek mógłby być, na przykład mieć kostkę brukową, bo to w mieście. Mhm. mieście tak, ta jak, ten jak ten były całe dosyć spajer rzeźbione. Nie? Ehm, dobra, no panu, mamy ci... nowe wkurwione drzewo. A tu już właśnie chyba aż nawet też miał u siebie na, na kanale, coś, bo mówił, że malował to. Możliwe, stary, mieliśmy długą przerwę. No, <laughs> no tak, bo on też ma armię yy, z kanonów, z boru z Fajnie, Fajnie, że tego Plague Berera sobie tam korzeniem tak? przydeptuje. No tak, jest, no jest, jest cały flafowy element, że Nurgiel bardzo mocno sobie upodobał Realm of Life mm -hmm. i Alariel. No i tam toczy się nieustanna walka właśnie między nurglitami a... No bo w, a starym, w starym flafie on ją w klatce trzymał. Znaczy nie, to i Inną i Isze? Chyba tą boginię leczenia Dobra, tutaj mamy no. co? Mamy... Fajne takie... Gossami. Fajne te skrzydła Goss. mi się podobają. Fajne są. Takie... Od jakiego owada to mogą być? Jakieś ważki. ważki. ważki? No. Ja mu ważkę powiedział, no. Fajne, ładne, ładne modele. Ładnie pomalowane też. Znaczy one mają całkiem ciekawą... Z tych wszystkich, wiesz co, z tych wszystkich... Yy, dziwnych, wiesz, dziwnej nowomowy GW i tych redesignów, to muszę przyznać, że te leśne elfy chyba, chyba najbardziej kupuję jako coś hmm. takiego. rzeczywiście tu im się udało coś takiego swojego zrobić. Tak, takie duchy leśne, nie? Tak, Wystawiące duchy z korzenia. Tak, yy, połączenie tych entów właśnie leśnych elfów i tych takich wszystkich, wiesz, fairies z tych brytyjskich, yy, wiesz, legend i tak dalej. A tu Byte na... Rider Lancers na owadku leci. Hmm. Jakieś... standard bardzo łudelfowy, powiedziałbym powiedziałbym. Cykada śmierci. Pro tak właśnie, szukałem takiego zwierzęcia i cykada to jest akurat dobre zwierzęcia. I co jest jeszcze fajne w także że okej, okay, te elementy niebiesko-duchowe to troszkę więcej się trzeba przyłożyć, ale to co drewniane? Wildwood i drybrush. To, to co zielone, zielony kontrast i drybrush. I lecisz, nie? No tak, można to szybko zrobić. I ten biały, niebieski... Tu też można na przykład rozwodniony ten A Athermatic Blue chyba, czy... Blue, tak, tak, tak, Rocky. jest taki. Dobra, i tu mamy co? Reverend Seekers, czy jakaś wersja pewnie tam... Tak, z alternatywnym... To tak jak mało. miałeś reaper Daktylę i te, te drugie hmm, Pterodaktyle... Troszkę inaczej skleisz, ty... <grym> jest inny unit. Ja? Tak, nawet zwierzaczek jest odrobinę inny. Army Book znowu, czyli mamy całą... Y cały tych tych. No i mamy te regiony. No tak, bo był ten ogrojd Dramaturg, ten myrmidon, którego ja Crya, tak i teraz unit takich. Za jebiście. Fajne są. No. To wyglądają jak ten, jak stare fantasiekowe minotaury na sterydach. Ta. Fajnie by było przerobić jakoś na 40H, jako, jako coś się w 40 dane, na przykład jako czempionów jakichś, wiesz. Jeden. Wiesz co, to, y, jako kornowe jakieś jednostki. Mm. Jakby się ich na czerwono pyknął, to spokojnie jak. Na przykład, to, by... takiego tak, tak, tak na przykład wielkich... Demons of Ruinstorm. Ruin Takich wielkich no. na czele y, Blodeterów, na przykład. Wiesz, 40 Blodeter. No to tak? mówię, masz pasuje, jak pasuje, w, w herezji masz coś takiego, że nie masz demonów podzielonych tak? na frakcje, bo to jest na zasadzie flafowej, że imperium jeszcze nie kumaczaczy za bardzo kto jest kim tam. Więc jest tak, że masz Demons of Ruin Storm i masz po prostu wyznaczone, że masz na przykład nie, Demonic Behemoth i masz mm. po prostu podany rozmiar y, taj, podstawki. podstawki na jakim ma I być. robisz co chcesz jako demony. cool, No i fajnie. O, z tarczami okrągłymi spoko. Bardzo, bardzo fajnie. Ja w ogóle model, tamten model, który malowałem, był super do malowania. Ja jeszcze tylko powiem, że do tego, do Rain in Hell, Hell. Mm. też ten model. Hell, no. fajne, Rain czy... in Blood. <laughs> Ale dosyć duże będą, nie? Pewnie w wielkości starego drewnota. A to nie jest 40 mm podstawka? Nie bym powiedział, że 50 raczej. 50, a no. ten twój na jaki był? Na 50. Na 50. Na 50. To, jest pewnie, że okay. to jest taka terminatorowa, nie? Tak, tak. tak. No nie, to był na większe. Jeśli na jeszcze nie większe. No, okay. Jeśli no to, na to tak, to solidne chłopaki. No. Zbudowali Dobrze. co. Dwie nowe sagi dwóch nowy nowych Tak, nowy w, dwóch nowych tych herosów, tu do wampirków. O, fajnie, taktyczne drzewko z nagrobkiem, zawsze lepsze niż skałka, powiedziałbym. Fajny taki zwiewny, nie? Mm -hmm. Też mi się podoba. Bardzo mi się podoba, jak oni właśnie utrzymują ten taki wiesz, tą taką. Że wieje w jedną stronę. No, tak, wieje By... w jedną stronę. Nie, nie, nie. Pilnują się tego, nie? Tak. Tak. Gorzej, jak masz dwóch bohaterów obok siebie i, i, i, i powiewaj wszystko w każdą. To w, w środek stawiasz jeszcze trzeciego bohatera i tłumaczysz, że on puścił bąka. <laughs> Ale ten jest, Nie, ten, fajnie ten jest wygląda. spoko nawet. Fajnie no? wygląda, no. Spoko, spoko, spoko, spoko. Jakbyś, fajnie, się bardzo uparł, bardzo jakbyś się bardzo uparł, to mógłbyś spróbować y, jakiś wiedźmiński model z niego uklepać. No? W sumie? Tak, jeżeli po prostu Ci się podoba, chcesz jednego gościa mieć na półkę i troszeczkę go zmodyfikować, to... Tutaj mamy właśnie Caradrona. A, to Karadron, tak. Czy to jest kawałek Squiga ucięty na tej podstawce, czy co to jest? Tak wygląda Ta trochę, wygląda no. I widać, tak. że ucięty, nie? Tak. Tak, tutaj tu jest taki cięcie. To jego. No i widzisz, można z brodo, można. Nawet o pancerzoną trochę. Tak? To, to, the the Archonouts of. Okay. Fajnie, fajnie, że właśnie robią takie coś, że jest model i jest książka o tym modelu. Właśnie, to, zaczęło wiecie, co za mną chodzi, bo Guy Haley, który fajne czterdzieskowe czy heresyjne pisał książki, żeby wziąć sobie jakąś książkę sigmarową i przeczytać. Kto wie, mo może, może to Myślę. jest dobre. Nie no, no jest dobre, bo są, to są po prostu książki standalone, to są na pewno decent książki. Może no. nie są rewelacyjne, długo być nie mówię, ale... Znaczy nie, no nie oszukujmy się, no całe. Cała wiersz, ca ca ca cała, wiesz, cała yy, plejada poza tam paroma autorami, to, jest, to są zazwyczaj takie przyjemne czytadełka, wiesz, paperbacki, które by się czytało kiedyś w pociągu jadąc, wiesz, Dokładnie. do rodziny umierając na szkorbut. Ale nie, nie jest to, wiesz, nie jest to literatura, wiesz. Jadąc do rodzinki, umierając na szkorbut. Ja to nie, do czasów chłopów remonta się cofnęliśmy, czy o co chodzi? Nie no, wiesz, wyobraziłem sobie XIX wiek, że Czekaj, mam, kupujesz katar. sobie, kupujesz sobie, co nowego już Wern wymyślił? Pływanie pod wodą? <grym> Preposterous! Czekaj, czekaj, mam... Gdzie mój wywiar z rtęci? <grym> czekaj, czekaj, mam katar, idę do, I, idę do pieca, nie? <grym> Dobrze, władca pierdzieli. lutur, Władca pierdzieli, drużyna pierdziela, dwa jeże i powrót A jest, jest, za, jest za, za, za, za. Za, teraz mi ciekawie, jak to wspomnieliśmy. Czy na przykład Amazon wyciągnie rękę do GW, że Ej, może zrobicie coś dla naszego serialu? Ciekawie mnie. No, no, tak. tego, o co wychodzi, ten wyreślony A ktoś GW, czarne krasnoludy? Never! Znaczy, tak, wydaje mi się, że już by było zajawkowane, jeżeli co na rzeczy. I tam jest taki motyw, że GW podpisywał chyba z New Line Cinema. Mm -hmm, nie mm -hmm. z Tolkien estate. Foundation czyli Estate, nie z nikim innym, tylko z New Line Cinema, czyli dlatego mają materiały filmowe tam od Weta Workshopu dostawali zdjęcia z planu, wszystko wcześniej tak, żeby sobie porobić. Yy, ale nie, nie ma na razie żadnego wskazania na jakikolwiek związek między nimi a sermonem. Bo wiesz, bo jakby zobaczymy bo, mogliby, wiesz, mogliby odwalić coś na zasadzie właśnie The Old World albo Heresy, że wiesz, przed władcą, piszcie, mi też były Tak, gry, tak, tak. Wiesz, ja drugą erę, czy takiego? Nie wiem, czy Amazon bardziej by nie poszedł w jakieś hasbro pewnie i. Pewnie. Kremon, Nie, ja nie ale... mówię, ja nie, nie, ja. Ja nie, mówię stricte, nie, są, no, ale... no, tak, męż, nie, na nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, jakieś nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, tamtych filmów, no. bo cały Weta Workshop łącznie z Peterem Jacksonem to są koledzy, którzy modele, RFX, zakleili samoloty, czołgi, pigmenty suche, łosze y olejne i tak dalej i oni po prostu w tym siedzieli i ktoś z nich, może sam Jackson uznał, że było spoko, zrobimy piterniak, krocić z tego nie będzie, bo no nie, nie będzie, będzie. Znaczymy, ale w niszy, w niszy, w niszy, ale chcielibyśmy, żeby to, co robimy, to żeby też miało wersję figurką. Dlatego to się wydarzyło. Ta, ta. Ta, ta. A w Amazonie? Nie, jest, a ja, jest, się, ja się jest, też, też zastanawiam, czy oni po prostu... okej, okay, we got a stinker on our hands, let's not dump. Też, tak, to też może się. tak być. Chyba, że ma, w pierwszym serdecie, że ej, nie, nie jak, jak, na pykło i pomimo tego, że są jakieś tam, wiesz, niesnanski ludzie, mu się nie podobają niektóre rzeczy, uznają, że to jest całkiem gorysero, poza tym, że są jakieś tam, wiesz, nielorowe ścisłości, nieścisłości. Możecie to jest w ten, ale to, to, to nadal wątpię. To, to, to, to jest za, za, za, mała, za mała rzecz, rzecz nie? No. To jest po nie, no to ja, no, ja no, no, tak na, tak jest. na pewno będą no, jakieś fanowskie, fanowskie tematy, to, tak, że to, to się przekonwertują i masz to, one page to, rules fantazy battle. battle i tam, tam to jest na ta postawkach. Chociaż I wiesz to, nie, nie wiem czy troszeczkę takim lepszym tie-inem dla takich wiesz, eventowych rzeczy nie jest po prostu zrobienie Proszę takiej high-endowej brącówki z, z, z ładnym, bo te figury są żionki po prostu. Z takimi wiesz, z, jak, jak masz te songs of Ice and Fire zrobione z winylu? Czy ja mam Eren vs. Predator? Ładne z winylu figurki. Masz ja zaw... tak. no, no. Zaw... No. Dobrze, z no. retortu To może zostać pokazane, bo to jest też na temat. Tu tak? że tak, to są made to ordery lotowe, które były jakiś czas temu i część sobie kupiłem między innymi to, co teraz patrzymy i to też. Nie mam żadnego Dobrze mówię? Chyba tak. tak. Ucieczkę z tanku, bitwę w Casa i jeszcze jedną rzecz. Tego nie brałem, dobrze, ale też nie mam. To mam już pomalowane, bo sobie kiedyś pojedynczą modelę nakupowałem. To też mam. To, to, coś jest... to coś popierniczyłem. Może w jakimś innym... Tym... Może to są... Nie, dobrze nie, by Dwa pierwsze. Dwa pierwsze kupiłem, a Monhenny sobie zostawiłem na kiedyś, tam, bo pewnie to kiedyś jeszcze wróci. Czyli bala ma droga. Kupyście będziesz mógł Znaczy wcale, makieta Mori jest w planach jak najbardziej, ponieważ mam Yy, różne Pierścienia, Baloroga i tak dalej, czyli można scenariusz z y, Quest of the Ringbearer rozegrać, czyli wszystkie, wszystkie scenariusze Morii tak naprawdę, a, a poza tym mam armię y, Goblinów z Morii i armię Krasnoludów Kazadum dum czyli Moria. Okay. Pod wiesz no tak jak się wgrywa scenariusze takie z, z filmu na no, zasadzie, zawsze <grym> mnie to się później jak graf, bo oczywiście dzieją się jak to rzucasz kostkami, dzieją się różne rzeczy, zawsze mam taką wizualizację prawie jak z, z jakichś skitów z tego Saturday Night <grym> Live, nie, że typu o już, <grym> a, Tak, nadpadł i warunk tak. idzie, <grym> idzie do walicy. <grym> Sorry, ale na tym jest polega książka West of the Linger. to jest zestaw y, scenariuszy i, i jak zrobić z tego kampanię i na przykład masz y, hobbici uciekają przed nazgulami na y, y, y, prom, przez Brandywine i y, y, na przykład Pipin nie uciekł, bo sparaliżował go strach, nazgul przyjechał i go zabił mieczem i potem grać do końca bez Pippina i się alternatywnie inaczej rzeczy dzieją, na przykład Pippin nie zrzuca, nie robi hałasu w morii i na przykład może nie spotykają go bliką w ogóle, tak? jest, jest, ciekawe, że sobie własne przygody, ale po Twoje własne przygody. Co to jest? To jest dodatek do Middle-Earth. Cool. A, ja tak, jak będziesz tak, tak. miał dostatecznie dużo modeli, to możemy to zagrać na zasadzie gry klasowej, zabaki. Ej, i co się stanie. Tak, tak, tak, tak, tak. To I róbmy tak, tak. najgłupsze rzeczy jakie można zrobić, które się najpierw zmienią. Nie, my, znaczy, inaczej, znaczy, ja bym to, to zrobił tak, że spróbujmy odegrać tak jak to się miało stać i zobaczymy co z tego wyjdzie. A jest możliwość, że z tego Shire oni biorą katapultę które po prostu wystrzymują to. Tak, tak, tak, to, tak, to nie poleci, nie poleci! To co zawsze, polecie, ludzie, na to, co nie zawsze nie. ludzie narzekają, że Gandalf od razu przyjeżdża do rodziny, z tym wielkim orłem... Tak, na ale... On się, w w i w się ciańca, na port. nie. Tobie dowożają, że i wrócicie na porę. Chcę już cały, cały szpat polega na tym, że to trzeba zrobić po cichu, tak żeby całość się nie skapnął, bo wyjdziesz na orła no tak, tak. na dosyć charakterystyczne wielkie zwierzę, które widać z daleka i w, I w tym momencie wszystkie sępy, kruki, łucznicy, balisy, wszystko co i, to, troszkę służy sauronowi Próbujecie zabić i szansa na to, że dolecisz do celu jest znikoma, Zważa, no jak dolecieć nad No to, to, to trzeba skrycie zrobić, żeby się udało. No, trzeba... no to trzeba było orła w resistel. O To Trzeba o, było tylko orła cień. Dzień. <laughs> nie co tak tak... Dobrze, dobrze. mate to order, Ta, I tak, tak było i to tak, tak, tak, tak, tak zagapiliście, więc no, tak, tak często były odcinki. Dobra. Tak, no dobra, supermencik Road Go na, North, bliska, North, na, północy, North. na północy. Defense of the North. No tam w czasie w wojny o pierścień to jest tam w dodatkach ogólnie opisane co się działo. No bo, no, bo północ to są okolice, które znamy z Hobbita, czyli Dale, Blue Mountains, Mountains tak? East e, East i tak dalej. No i tam, i tam właśnie armia Easterlingów East robiła w imieniu Saurona Atak. Właśnie przeciwko ludom, ludziom. Elfom z Merkwood. No Kohl i tu jest, będzie, będzie dodatek cały. Tak? Król Dain, na no, okładce który był w Hobbicie w trzecim filmie. Ej, jechał no na wielkiej świt. Czyli ten system żyje. Słuchaj, słuchaj. Złuchaj, No Omawialiśmy te modele z imię, już nie z pamiętam, pamiętam. Tak, to tak. Może tego na Lektyce. Nie, na Lektyce nie było. Mi się wydaje, że był. Albo go... Może, może. Tutaj mamy nowych Commanderów HQ do Dale. Też w klimacie, w klimacie tych tylu, mundurów, które tylu, widzieliśmy w Hobicie, tak, to, tak? to, to, to, to jest jeden, jest a gdzieś tam dalej chyba jeszcze, to jest jeszcze drugi jest. No to, opcja to, opcja to, to chyba, to ma rękę pod No tam, tak, to tu to też może, może tak, że wyciągam miecz, tu już sztandar widzisz, o trąba, albo alternatywne ręce do tego. Może, nie, robi mają moja No tak, czyli masz dwa ciałka powiedzmy i do tego różne rzeczy możesz przyczepić chyba to. Tak się Fajnie, no, f... Fajnie, że to cały czas jest, bo widzę, że w już cały czas tam... No i tu masz Windlands, czyli tą taką balistę, z której Bart Łucznik ustrzelił Smauga. W filmie to tutaj masz, bo, bo był już chyba, z tego model, ale obsługiwał go imienny bohater, czyli Bart. A tutaj masz, że po prostu żołnierz z Dale i jakaś zasada specjalna, specjalna bitu, bitu z katolii 36 cali. Tak. Okay. Tak. Grim Beorn, syn Beorna. Wyornaby w książek no, za to jest taki niedźwiedziołak, On się umie w niedźwiedziach zmieniać. I... on się zmienia w no. tak Tak, tak. On się znaczy zmieniła. jego ojciec się zmienia, on się zmienia i. się zmienia. to i... no. a fucking furry. No, i tutaj. Jakby, to, są, to są tacy ludzie, którzy tam nad rzeką, tą Anduiną chyba, jeżeli dobrze je tam mieszkają. Wentarze. Znaczy nie, nie są jakoś pozytywnie nastawieni do ludzi z zewnątrz, ale no, tam. Nie yy, zabiłyby się. No się. No no wyglądają po jak jacyś trapezy traperzy czy coś. Tak tak, tak, tak, tak. Fajnie. A, fajnie, fajnie modelu, to jak to na plastikowe modele do Middle Earth od GW, no, to, to są, są spoko. spoko. No, nie no. mają wad wrodzonych jak na przykład Właśnie się mówi, hunter. Może tak. tak. nie powiem, że twarze są naprawdę na poziomie tak, na zrobione. Tak, tak. No wiesz, musimy pamiętać, że to jest mała skala, bo to są 35 mm podzarce. I to tak. są i to tak. są. To są nie, nie. Nie, nie. coś między heroikiem a truskale, powiedzmy, ale na, na pewno, pewno proporcje są bardziej realistyczne niż, niż w innych, w innych systemach, systemach GW. GW tak? No i skala jest oficjalnie to była 15 mm, jak Lodr wychodził. Te, te są troszkę większe, ale powiedzmy, że się rozmiarowo kleją. Nie? Mm. Okay. A wiecie, czemu zrobili inną skalę, nie 28 mm? To no. był jeden z warunków ŁEty, yy, no. czy tam New Line, żeby nie było wymienności biców z Fantaziakiem, że chcą mieć swój osobny system, który nie jest kompatybilny bitsowo z Myślę, Myślisz, żeby chcieli specjalnie taki...? Czy... Tak, wyczytałem. Okej. Okay. tak trochę dziwny specyfik taki, wiesz... Okej, okay. no to Dobra, zrobiliśmy Śródziemie, teraz zrobimy sobie krótką przerwę. Omówimy systemy pomniejsze, a, a później potem temat już odcinka. będzie temat odcinka, czyli Herezja Horusa. Albo jak kiedyś się pomyliłem powiedziałem... choruzja Heresa. <śmiech> było, było. Dobra, zamówmy to żarcie też i drodzy, omówimy sobie teraz, tak jak Szwagier powiedział, kilka małych, pomniejszych systemów, kilka newsów z tych systemów. Specialist Games. Specialist Games. I mamy zaczynamy od kromundy i ich jeżdżącego kontenera. Fajny jest. Śmieszny. Wygląda jak konwersja przez, przez pięciolatka. Wezmę podwozie od tego, postawię kontenerek i przykleję maskę od... Ale spoko, taki właśnie ciągnik, stary, nie? Tak? W starym EU Soku Milenium był pomyślany w ten sposób, że jak ma te takie... Lony z przodu, to w środek się wsadzało kontener i że on kontenery jako fraktowiec mógł przewozić, tak było zrobione. No to to no był transportowcem. Miejsce, miejsce na czy znaczy, Myślę, że to by było, znaczy jest to, podejrzewam finansowo nie do wykonania, chyba że naprawdę chcecie się zrujnować, ale jakby odciąć kabinę i zrobić takie 3 czy 4 wagoniki i taki wiesz pociąg pustyni jakby A zrobić, to... tak jak po Australii no no jeżdżę. Tak. A to przewin, przewin, jeszcze troszkę? Dzień dobry. Przyczepki są. No. Po pierwsze robili tak, jak wyszły te kontenery i wyszły. To pociąg widziałem taki, no. Wyszły te, wyszły. Ten hauler taki wyszedł, taki, taki zestaw, co był taki dźwig i miał kowektorów. Mm -hmm. To ludzie brali jakby stare fantazie, do fan starego fantazjaka się budowało treje. To mm -hmm. Były takie zestawy z takimi stewkami. oni łączyli, mm -hmm. przyklejali. Kolesie z mini wargamingu to zrobili. I zrobili taki długi po prostu najpierw na ciągniku taki, że ten dźwig wielki był, tak jak w porcie, jest wysoko do podnoszenia kontenerów. I do tego dorobili ciuchcia jakąś zrobili i kilka tych kontenerów zrobili jako na tych podwoziach od tych, od tych dźwigów. Nie? Mhm. Spaceport. Ktoś już to zrobił. nie? To, to teraz, teraz off-top jak jesteśmy przy dziwnych rozwiązaniach, przy pociągach, off-top najwyżej to wytniesz. Podobno w którymś falaucie, bo silnik nie uwzględniał pojazdów befezdy, mhm. ale potrzebowali pociągu który Cię tam transportuje, wiesz, hmm. nie na zasadzie jako taki warp point, tylko że rzeczywiście to się porusza. Wiesz podobno jak to rozwiązali? Że pociąg stoi w miejscu, a cała, cała pan jeździ. Pociąg to jest Asset, który jest kapeluszem i pod tarowiskiem jest postać i ona po prostu idzie I to Aha. się przesuwa. Okay. No. Jako część modelu postaci. A Jako jego czapka, nie? Aha. <laughs> Więc jak mówisz, wiesz, tam do konduktora żeby ruszał, to ta postać, która jest pod torowiskiem zespawnowana, ona ma tunel taki i ona idzie do tej drugiej lokacji po prostu z jakąś tam ustaloną prędkością i Ty, no ty, ty. siedząc w jej nakresie no głowy się Jest się. Szkoda ja, że, ja, szkoda, że tak czytałem, nie, czy to, nie ale... wiem czy to jest prawda, ale no bo dostali... wiesz, bo to jest, to jest ich silnik robiony do tych wszystkich Skyrimi, Skyrimów, więc mhm. tam no, nie było pojazdów, no, no bo tak. fantazja Ale to wiele rzeczy takich było, bo na przykład wiem, że w jakimś jakiejś, że było zrobione tak, że właśnie pociąg stał w miejscu, czy pojazd stał w miejscu, a w cała reszta zaczynała się ruszać mhm. i że było tak, że w tunelu się tam niby jakaś walka dzieje, no że nie było widać końca tunelu jednego i drugiego, więc te, te tekstury mogły się załamywać, a tam przelatywać sobie po prostu jak na ekranie telewizora i... Nie było tak można zrobić, ponieważ jak postacie się nagle odrywały się, podskakiwały, to nagle łapały te jako grawitację świata, a nie postaci elementów, w którym stały, coś takiego. Więc jak ktoś podskakiwał, to leciał z prędkością, wiesz, uciekał, nie? Więc żeby to zrobić, żeby tego uniknąć, no to zrobili, że pociąg tam pojazd jakiś stoi na miejscu, a wszystko dookoła, po prostu tak jakby wiesz, wiesz jak co, w starym kinie yy, się kręci na takim. Mapa do Jedi oh. Akademii była taka na planecie Korelia. Y, przylatujesz Ravenclawem i zrzuca cię Kyle na pociąg, taki powietrzny pociąg y, jadący tam w mieście Coronet City. I tam też jest właśnie tak jak mówisz, że elementem statycznym jest ten pociąg, a przewija ci się environment cały mm. i on się powtarza co jakiś czas, no bo to, to, to nie Jasne. jest najnowsza gra, ale że śmigasz bardzo szybko między budynkami, burza jest, pieruny, czasem jakieś walą takie, fajne, deszcz fajne. pada i w ogóle. Magia kina, jak to się no, mówi. No. No, no, no, no. No, ale ogólnie to no, taki trochę leniwy ten model. A mi się wciul podoba i jak kiedyś będę miał mało rzeczy w kolejce, to może jako teren. Ale pod, zrobi, podoba sobie. mi się, że wykorzystali te kontenery do czegoś innego. Tak, tak, I no. Jestem ciekaw, czy dostajesz wypraskę kontenerów i bicy, żeby coś dołączyć, czy po prostu, ciekawe. No. czy możesz po prostu sobie zrobić, wiesz, przykład, czy możesz, a nie, nie chcę kontenerów, chcę zrobić coś Myślę, że one są opcjonalne, bo zauważ, że tą przyczepkę, jak masz, mhm. to możesz się zrobić właśnie jako przyczepkę na mhm. kontener, albo przyczepkę na drobnicę, tak, skrzynki, mhm. beczki. Fajnie. Tak Dokładnie, no, no, kromu to <coughs> ciekawe. Wespa Minks tak, Imienna imienna na czterokołowcu z Orloków. Z Orloków z kierowcą. No i tu masz trochę, tro, trochę krawędzi, żebyś nie robił tak. Edge highlighty. Tak. Czy wszystkie te pojazdy widać, że mocno inspirowane nowym Mad Maxem? Tak. No to są do Ashways. Nie? Do, tak, tak, tak, tak piadiela, ale mówię. No, i zarówno popiół marnuje ten poprze... po polsku. Tak? Po, po, zarówno poprzedni ten model, jak i ten mocno Mad Maxowy. Tak, tak. Fajne, fajne. fajne. Bardzo fajne. Ja nie mogę się doczekać. Zobaczysz paru gier, pewnie Ash Baker będzie grał w, w, w tą Ash Ways. Aż marnuje? Dobra, to na dole będziemy mieli nekromunty. Tak, zesponujemy szybciutko. Szybciorem. No i tu mamy te domy. Budyneczki. I te budynki są takie, powiem szczerze, spodziewałem się trochę więcej od tych budynków. Tak trochę nie mają sensu dla mnie, bo są podniesione, tak jakby na pustyni musiały być podniesione. No pod piaskiem ci zasypuje cały czas, nie? I żeby ci wejścia do domu nie zasypało, to jesteś tak trochę, to trochę, to trochę wyżej. Nie? To, to ten, ten, dom na dwóch patykach. No ale to są sci-fi wzmocnione patyki generatorem Void, Shield, nie wiem. Nie? <głos> Antygrawitacyjne, tak. tak? Nie, ale fajny teren, jeśli chodzi o. No w Kiltimie fajnie są kładki. Pamiętasz, że kiedyś zrobiłeś do, do Kiltima, czy nawet nie, do Shadow War. Do robiłeś. Shadow War jeszcze, tak. tak Docelowo-właśnie tak, tak. też takie platformy tak. okrągłe. I mam, mam zamiar jeszcze zrobić więcej, bo będę teraz robił stół cały do Nekromundy, bo kupiłem sobie kilka tych takich zestawów tych ryneczków i tak mhm. dalej. Mam od Sebastiana ze Studio Level takie budynki postapokaliptyczne, które miałem malować do po prostu postapo jakiegoś, ale stwierdzę, że stwierdziłem, że czaszki, będzie do FortiQuestu. Przerobię jakieś elementy czterdziestkowe już, nie? I mam od jednego ze sponsorów, od hurtowni Arbus, takie dziewięć takich tajni stopa na stopę. Mm. I chcę te budynki jakoś poustawać pod kątem, żeby można było nimi, wiesz, obracać i sklecać takich stół wielki. Mm -hmm. I chcę jeden taki wielki board. No i poza tym fajnie, będzie ten jeden tile, to jest idealnie do detolfa, Jak chcesz zrobić sobie ten, ten wkładasz detolfa Tolfa sobie z tą. Mm -hmm. Kawałek z Także coś takiego będę robił. No i właśnie tereny te zupełnie mi nie pasują, tak to bym nie kupił. Zrezygnowałem totalnie z spodła tego Necromundy Ashways. No. Dobra, Blood ball. I tutaj mamy. Uu. bohater Wikingów jest bardzo Fabulous. To zajmie się w ogóle mieście, mam wyrzeźbione jak na GW. Fajnie. Fajnie porobione. <śmiech> Wygl wygląda jakby był w ogóle w nie tej jest... większej skali, nie? to nie jest ten, yy, zrobione pod, pod tego. Yy. Hemsworth'a? <śmiech> nie, no kurwa, jak się nazywa ten, ten, ten beznadziejny? Hulk Hogan. To Hogan. to też chustę no, nie? Tako, ta żółka. Może być, może, może być tak, rzeczywiście, rozumiem. że jest pod Hogan'a. A, A jak, jak się nazywa postać? No masz... Ivar Eriksson. No to nie, myślałem, że będzie jakiś wordplay. Hmm. Nie. <śmiech> Ale spoko wygląda no. do tych no, norskańskich. Raz, tych. Zaraz będą właśnie wikingowie do bladbola i pasują. Zatom no to już Norska, żeśmy no, Norska o, o, omawialiśmy. Chyba jeden był wilkołakiem tak, czy, tak. czy czymś takim. Kosteczki. O jest Ivar. Torson. Stoutmead. Z, Keggen. z Keggen. Tak. I tutaj masz. Yeti. Skorp. Tak, to nie był, nie był ten. Nie był wilkołakiem. A co tam By Yeti chyba. się Czy To jest Palma robi? Nie wiem. Za czoło się trzymać No ciężko stwierdzić, nie? No, może na zasadzie, że ktoś, wiesz. że. Tak, zjebał, no no, może, to... może. no i jeszcze takiego jednego, nie? Norse i Yeti. I Yajeti. Spoko, fajnie, klimatyczne od kogo zakosił ten nakolannik czerwony, nie? bo to jest chyba specjalnie. To jest wojownika znaczy, chaosu, no jest podejrzewam, same. no bo to... Yy, Kornistowego, nie? No. Wiesz co, no ci norskańscy to są zwykli ludzie, którzy się nie dali jeszcze tam omamić mm -hmm. chaosowym, po mm -hmm. prostu mieszka zwykli mieszkańcy tych północy. Mm -hmm. Dobra, do Forge Woldu Mam tu mamy, pytań, Tak. No ale pokraka, no. Pokraka, no jakby było z naklejką y, Battletech, to byś stwierdził, ale zajebisty model. <laughs> twoja no stara była tak znak tego Battletech, to był tak <głos> zajebisty model. <głos> Sorry, ale chociaż, żeby trochę nie wiem, zgiął nogę w jednym tak, miejscu, no coś przechyli. Ale ten pod uwagę, je. że to może być kwestia sklejenia. Bo no, te modele są z Forge czy w ogóle do Titanicusa, mają trochę ruchu i można spokojnie te nogi pewnie zrobić. Tak. No może. A wiesz co, zwyczajnie obrót korpusu o parę stopni. Już by był bardziej dynamiczny. Tak, tak, tak, tak, macie rację. Ale wiesz, może oni sklejają w taki statyczny sposób, żebyś jak najwięcej z tego modelu też zobaczył, nie? No może. No, ale później narzekamy, że modele są schujewego zdjęcia, schujewego kąta. No to wiesz, myślę, że to jest, wiesz... A, a się. fight you cannot win. No, tak źle, ale... dlaczego? By nie. No mamy... sanguinus jak fatalnie wyglądał, bo jest w takiej Zobaczymy, pozie, że obojętnie zdjęcie, z którego kąta robić problemy, zdjęcie, się to, tak, no, to nie wygląda dobrze. A model sam w sobie jest, wiesz, tak. fajnie. Wiesz, jeszcze niżej, bo tam jeszcze necro, necro chyba była. Nie, bladło, przepraszam. Nie wiem, czy omawialiśmy... No matko, to jest jakiś Gnom, tak? Czy... Nie, niziołek to jest. Huffling. Huffling, Huffling tak. no. Na muflonie, Kto nie, Kto nie, bo ha... ha... ma mózg w ogóle. Hufflingi nie. w blood -ballu mają hobbitowską obsesję na punkcie jedzenia pociągniętą na 11. Aha. Ale właśnie, to futro to jest troszkę jak y, bananowe futro na y, kosmicznych wilkach. Kawałek no, mózgu, on jest ubrany no, w mózg no, swoich przeciwników. No, no można było to lepiej wyrzeźbić. Można nie? było, kurczę, no, bez tak, no, Gdyby to robiono futro. ręką, a nie blenderem czy innym. Nie, powiem. to jest ręcznie chyba robiono. Mm, nie, ktoś jeszcze myślisz, że on robi ręcznie. Tak, myślę, że te modele są robione ręcznie. Mm. Nie dałbym sobie ręki uciąć. Dobra, Warcraft. War to, to są ciekawe rzeczy, mogą być. Warcry zmienił logo. To, ale troszeczkę. Nie? Taką... E, I czy to będzie oznaczało nową edycję? I, i ja Myślcie? mówiłem Ci już, że będzie nowa edycja i dlatego kazałem Kryspinowi sprzedawać wszystkie karty, jakie ma do band, żeby wyprzedawał je po groszach. Dorzucałem je nawet do paczki za darmo. Żeby tylko na tym nie wisiał, bo będzie nowa edycja. I sądzę, że... Ile lat już jest walka na rynku? No, po, powinno być co trzy lata, w sierpniu 19 wyszedł. Aha, no, to no to w sierpniu... tego 2023 powinien być. Dwu... Drugiego. A, 22. mamy. No, no słuchajcie, wyszła, wypadałoby... wyszła ta ognista banda, yy, ta pająkowa, weszli ci tacy jakby nazwijmy to Black Legioniści, chaosowi, ci tacy Warriors of Chaos, tacy najbardziej stokowi, tak, tak, tak. Yy, no i teraz jeszcze wychodzą nowe bandy, o których za chwilę powiemy, no no właśnie, to, to tu jest, już, jest już materiał na tą drugą edycję spokojnie. Jest dużo, no. czy moim zdaniem... Znaczy pod pewnie będzie całe pudło startowe po prostu. Mm -hmm. Odświeżenie, tylko że pytanie, czy... Bo Nie orientuje się, jak dużo faków wyszło do, do, do Warcry'a. Bo jeśli wyjdzie tylko na przykład podręcznik, który będzie. E, po, wiesz, no będzie to nowe, nowa edycja, może nie nowa edycja, nie naz, może nie nazwą tego nową edycją, To nowy starter. Nowy starter zrobię. Znaczy, zrobię... Nowy starter to już był ten Red Harvest, tak? No dobra, ale za, na przykład znowu zrobią za rok czasu, bo nie, wydaje mi się, że było aż tak dużo zmian w Warcry'u, samej chyba mechanice nie, podstawowej. Nie, no. Bo wiesz, w 40 cały czas coś się zmienia. W Sigmarze też się cały czas coś zmienia, cały czas, wiesz, jakieś te... Tutaj nie wydaje mi się, że było aż tyle zmian, aczkolwiek mówię, nie śledzę ilości faków jakie wychodzą. Ale nie wydaje mi się, że było dużo. Errat żadnych nie ma, nie kojarzę. Znaczy, no słuchaj, no fajnie by było, gdyby rulesy pozostały, bo, bo po prostu są fajne rulesy. Nie? Tak, jedyne co mi się wydaje, że mogą zrobić, to mogą zrobić nową, nie edycję, tylko nową, nowy start Kampanię, tak. Nowy startek, który setting. będzie książka i będą wszystkie te dodatki, które były do tej pory, mm -hmm, zebrane w jedno. I wiesz, i od nowa lecimy z nowym Logosem, nie? bo wydaje mi się, że jest potrzeba po prostu robić nową, nową edycję, ale mogę się mylić. Ta banda mnie troszeczkę zdziwiła, bo tutaj bóstwo wymienione w nazwie, mm. y, to jest bóstwo, które czczą y, krasnoludy chaos. A gdzie jest nazwa, weźmiemy wyżej? Horns of Hashut. I Hashuta y, czczą chaosnickie y, y, dwarfy z, z, z, ze starego fantaziaka. No mre... się zobacz, ma broń palną, czyli jest w konszachcie z dwarfami, nie? Znaczy wiesz co, tam było tak ogólnie, że Chaos Dworfy parają się magią, co jest nielegalne w świecie dwarfów, bo oni tylko enchantowali jakby rzeczy. Mhm. Y, czyli była ta magia stricte runiczna, nie na Zobacz, zasadzie, że te, wywołujesz... Te młoty takie, nie wy... no. może, może to są jacyś ludzie, którzy mieszkają właśnie pod górą, w której są labirynty Chaos Dwarf. No może być tak i właśnie problem był A taki, może że... jak przeczytamy opis, to nam to wyjaśni. These mortal followers, they got the god of, of the Hush adventure out in the front office. Na, na, na, na. Nie Vanguard w of Devastation, Despair, In a Brutal Machinery of, machinery of Endless War. Okay, Impressive there, Heads. Tak, <laughs> jeszcze tutaj, co tu mamy. The Horns of Ashut, See the Driving Jungles of Ger and. Okej, okay, czyli już wiemy, że. No bo w Warcry do tej pory settingiem dla niego był 8 Points, czyli ten, mm. y, to miejsce, które prowadzi do 8 Realmów, tak, y, poza Azyrem. I tam rządzi Archeon, tam jest jego wielki pałac i przychodzą. Lojki się bić pod pałacem i jak zrobią wrażenie na Archeonie, to zostaną wcieleni do armii Archeona. Tak? A tu już widać, że będzie GER, czyli Realm of Beasts, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Mm -hmm. Czyli industrialiści wkraczający w dżunglę, bo to podejrzewam, Trochę że tak, pójdą no. w ten klasyczny klasz, natura konter. Centaur jest zarąbisty. Ale będzie to mi. będzie ten duży taki stwór? Co nie bandy dostają? Centaurion, Centaurion <laughs> Marshal no i jeżeli on jest pokazywany do Warcry'a, no to będzie do Warcry'a, także myślę, że to tak, jest, tak, ale wiesz, to jest to... kawaleryjska podstawka, stary. to Jej. nie jest Knightowa, tylko to jest kawaleryjska. Bo czasami wychodziły te takie większe stwory, pamiętacie? No tak, ale one nadal były tam na 50 mm, no, mówiłeś, był no, ten ogroń, tak, No to powiedzmy, że to takie, no, tak, no, Nie wiesz, no. miał Najta do Workout, No ja wiem, tak. wiem, wiem, wiem. To będzie jakiś taki z 10 cm. No, no, no. no. no. 12. To mi się, to mi się fajne, podoba. Fajne. tak? Banda, banda tak miała ani ziemi, ani parzy, to ten centaur mi się bardzo podoba. Zobaczy, trzeba zobaczyć, zasadę, do czego będzie można go dorzucić. Bo na przykład ja mam tą bandę właśnie z tego. Hmm, czy mówiłeś? Tego Red, Harvest. Red Harvest. Red mm Harvest, -hmm. którą sklejam. I możliwe, że do niej będą chciały dołączyć takiego dziutka, nie? Albo, żeby były misje jakieś, że można z nim walczyć. On... Podejrzewa, że on będzie z jakimiś Beastmenami, wiesz, powiązany jakieś no, takie może z tematyw. nimi, nie? Właśnie. No ale oni, oni, oni, oni bisowych motywów nie mają i oni jest, że oni przyszli do Realm mm. of Beasts, tak? A ten pewnie mieszka. Możliwe. W Realm of Beasts. Możliwe. No i co tam jest jeszcze? <coughs> oh, no wo. i też zajakowany model taki. Kej z, z, z Luizjany. Troszkę, troszkę taki no, pustelnik leśny, jakiś nie. Znaczy, bagna, no słuchaj, bagna, no, no, no, te, no, myślę, no. Że, myślę, że te... Bardziej pod Ma To ma na Bardziej no. pod mi podchodzi coś jakiś model. To nie jest jakiś Królbojsowy model? Znaczy, wiesz są no, no bo Realm of Beasts, no to pewnie tam bagna też mają, nie? Co tu mamy napisane? Between, wyżej, wyżej. Between Galat and Tondia nestles a hellhole known as the Narlwood. <coughs> the his, his, niezamieszkalny las jest pełen y, mięsożernych stworzeń i pożerających ciało f, f, okazów flory. Jest miejscem najnowszej rundy Warcraya. A A kulbojshi y, mają odłam swój, którzy czy oni królbojsi ogólnie jedzą ludzi, to są, to są No no no. A flafowo pochodzą z którego realm? Nie pamiętam, z bagien ogólnie jest możliwe, że przychodzą z tam, tam, tam Nazywa się Kerion catcher. catcher. i wiesz nie widać twarzy, mhm. ale chyba human, mi się możliwe, ale jest taki zielonkawy trochę, nie, więc coś tam jeszcze, się na chwilkę wyżej jest... Rodmayer Creed, czyli to będzie nazwa bandy Kerion Catcher to jest ten koleś mhm. ciekawe zgniłe bagna tak. Mhm. He might spend, może spędzać dużo czasu, yy, czychając na tych bagnach. Na północ od Narłód i Zielony Mech oznacza, przyjął jako kamuflaż. No, tego może sam no, ja No Nie, no, no, no. no spokojnie. Fajny. fajny. fajny. Bardzo król Wojsowa. Te ja patrzę po nogach jeszcze, że takie właśnie trochę orkowe te nogi są, ale. To ma szczudła, nie? Tak, wiem, ja wiem, ale właśnie takie te stopy są takie y, orkowe troszkę. Mm, ja bym powiedział, że ludzkie, mut... tylko brzydki. Może być jakiś mutant, nie? Dobra, tutaj mamy do underworldów chyba chcesz? Tak, tak, to, to już właśnie mamy zajawkę bandy z kawenów mhm. Fajne, dynamiczne pozy mają bardzo... No całkiem, całkiem. Tylko to już są tacy z Skaweni, tacy... Modern Age of Sigmar z kaweni, bo na przykład ta banda z Kavenów do The Shadespire to była taka typowo w stylistyce tak, mm -hmm. Dobra, karty nas nie, interesują, kobiety, nie? nie ma nic więcej niestety. No poza tym, że wiemy, że będzie nowy box. Nie? Ty, ale ten te karty ten... inaczej wyglądają. Karty inaczej wyglądają. Redesign. Tak. No bo to jest, to jest okay. objective, nie? To, to, to jest postać, tak? Tak. To jest kto normalnie wygląda, ale tam. No to jest upgrade na przykład. Ta. No słuchaj, to już jest, który? Piąty sezon? Nie no kurczę, to ty, im, ty, im się przydałoby nowa edycja. <grym> Dobrze, a tutaj mamy co? Drugą bandę do... Um... Do Nether, Maze. Nether Maze. I oni Maze. są bardzo w klimacie z bandą z Warcrya. <grym> Nie pamiętam, które to było pudło. Dor Nie... I tą bohaterką z y, Silver Tower chyba była taka bohaterka. Była taka, też... no tak. Ninja, hełmem Ninja z Elf, Tak, hełmem zwierciadłem. tak. No, to, no to to są Ninja Elfy, to są K-Night Shadowstalkers chyba, tak? I mówię, była banda do i to jest idealnie w klimacie tamtej bandy do Nie ma tutaj nic powiedziane, co to jest, ale to pewnie ma no. Nie, fun, fun, bo Ogólnie no, to mi się bardzo spoko, podoba, nie? podoba mi się to, że te modele mają no wiesz, no każdy swój styl i taka zupełnie odmienna mhm, Stylowa. I na koniec... I zombiaczki do Nether Maze. W trochę wzorowane na tym, na Kirsten -city. City jak najbardziej, tak. Po prostu. Ale co, cała banda zombiaków, taka? tak? Tak. No i Necromanta. I, i tak. ta. A, OK, 2, 4, 6. Zombiaki szkielety i. Wtedy, jak były te zombiaki rycerze, to ich trochę więcej chyba było, nie? Więc to musi mieć bardzo dużo. Więc ja to, ja były mieć... same szkielety do 6 Spire, to ich było 8 łącznie no. z szefem. A więc na one szybko padały, z tego co powiedziałem. Tak. Tak. Ale się odradzały. On musi je naprawdę szybko odradzać, Pewnie w tak. I odradzać się tam, gdzie padły na przykład. Bo musiały być wiesz, one są z reguły powinny być wolne, nie? Nie wyglądają na dynamiczne. No, nie. no i nowe. To nie są zombiaki z World War Z. Tak. Dobrze, dalej mamy. Co? Aha, A to, to, to... Titanicus, którego już mówiliśmy. Ta... Sumie... To, to, to, to, bo myśleliśmy, że to i. A tu już są tak zwane inne. I tu mamy album z naklejkami. pani. No, jak ktoś lubi, to niech sobie kupić. Tak? Myślę, że jak um... dla dzieciaków fajna rzecz. No, że... tak. no... To jest dobra rzecz, by wciągnąć dzieciaki w to. Pokazać im co jest co, zainteresować. Młotek no, zazwyczaj ten, ten art, może ten nowy styl mi się nie podoba, ale Dzieciakom myślę, że, że tak, tak. A poza tym nie... wiemy doskonale, że będzie wielu 30, 30 plus, 40 plus nerdów, którzy będą to kupować, tylko żeby skolecjonować całą kolekcję Też tak może być jak najbardziej. Na 100% będzie tak. <śmiech> Jeśli będą arty ładne, a tu widzimy na przykład klasyczne arty trochę nowszych no to czemu nie? Jeśli będziesz. jeszcze, o to są jakieś, gazete, masz wiesz, flaw opisany. Troszeczkę FLAFu, Pewnie będzie. Tam. No, jak my byliśmy dzieciakami, to były. pudełko takich modeli, to jest tutaj. Jak my byliśmy dzieciakami, to, to wyglądać. Były, to... Wiesz... Sary, no ja piłkarzy zbierałem. Z nie? Piłkarzy z gwiezdnymi Oczywiście, wojnami. Tak. To zaczyna to wyglądać tak. dla mnie fajnie, chyba będę jednym z tych 40-plus narodów. <laughs> wiesz, no nie musisz tego malować, nie? <laughs> tak, tak. Tak jak, tak jak pewien człowiek z pewnego łódzkiego sklepu mi powiedział, że 40 jest z Kijowa, bo trzeba malować. A tak. kard domadzieka nie trzeba malować. No i co? I tu Ech, mamy Echoes tu of Doom. Przewiń, bo to już Sigmara omawialiśmy. Aha, Do przepraszam. E, Warcry. E, co my tu mamy? Nie, no chcesz coś innego. Nie, może nie, nie, inny nie. Tematy. Aha, inne. Dobra, dobra. Tak, masz rację. Breloczki. W serio? Breloczki chcesz omawiać? Tak. No fuck Just, Kurde, jak głupie action figures samawiamy, to breloczki no, też omawiamy. No w sumie też, masz rację. Są one. To są breloczki. Zadowala mnie, że jeden z nich nie jest primarisem. No jest klasyczny no nie jest, hełm. No, nie jest, nie jest. I to tyle co mam do powiedzenia na temat. Tak, tego. znaczy, jeżeli. Nie wiem, nie wiem, jaka tu jest cena, ale. jeżeli... No, wystarczy bym... zrobić klik i się. Order now, tak? Medal teraz. Oh. Już się bo boję. Rosji, Cztery dychy, no nie, powiesz, tak źle. nie ma tragedii. Nie jak tak Pamiętajcie, że jak mówimy nie tak źle, to cały czas... Jak popatrzysz na przykład z tego, z Lute, nie Lute, tylko Lute, Good, Good Lut, ta firma, oni sprzedają właśnie broszki po 30, 40, 50 zł, zależnie od wielkości. Więc to jest taka standardowa cena takich gadżet. Więc nie przesadzili, nie przesadzili z ceną. Tym bardziej, że to będzie pewnie cena, którą nawet jak z Wam to sprowadzi, to nie będzie mógł zmienić ceny, bo to jest mhm. po tyle kupią. minimum. Tak, po tyle Kupią mi tyle i już nie. No, spoko. O, fajny pudełeczko przychodzi. Elegancko. Przynajmniej wiesz, że się nie porysuje w trakcie transportu. I fajnie wygląda nawet to pudełko. Spoko jest zrobione, taka mm. grafika. A ja <ścoughs> A to? Będzie pudełko inne? Czy też będzie z czerwonym chemem O, popatrz, jest szansa, że. Nie, też czerwonym chemem jest tutaj. Czyli pudełko jest to samo. Mm -hmm. Spoko. No, znów. Nie no. ja wiem. Jak ktoś lubi berloczki nosić. Tak, tutaj nic, niczym się nie różni. Git, spoko. E, jak ktoś lubi gadżety, a wiemy, że są tacy ludzie, to to czemu nie? No dobrze, moi drodzy, skończyliśmy omawiać wszystkie pomniejsze tematy i teraz y, przejdziemy do tematu odcinka. A Tematem odcinka jest Herezja Hurusa 2.0. Anno no do Domini, przerwy. Ano do mini Dopóki pizza nie przyjedzie? Tak, dopóki pizza nie przyjedzie. No dobrze. No dobrze, moi drodzy, mamy temat odcinka, czyli yy, Horuzja Heresa. <grystanie> Muszę się chwilę zastanowić, żeby to tyle powiedzieć. <grystanie> yy, czyli wychodzi niedługo na dniach, czy yy, na dniach, na tygodniach, będzie wychodziła. Nowa wersja W Tym to, roku. Nie, no, prawdopodobnie w czerwcu ma wychodzić, no bo już są Coming soon. już są zbierane zapisy, już mają dostać informację ile boksów będą mieli. Już można się brać chwilówkę. Chwilówkę. Tak. Nie, ale podobno, już boks nie jest aż taki drogi, bo boks kosztuje no tam boże 250 dolarów, tak? Tak, że no 200. 200 dolarów. 200 z... funtów, 200 funtów. Wydaje mi się, że 200 funtów kosztuje. No, jakoś, no tak, Nieważne, w każdym razie tam nie, 800. Tak? Nie kosztuje jednak 1400 złotych? No nie, nie, nie. Kosztuje jednak jakieś tam 600-700 złotych, więc nie taka tragedia. Jednak jak na tyle modeli, ile, się, ile, tam, ile tam wrzucają. W każdym razie zreklimy sobie, sobie na to, co jest w środku. Nie będziemy otwierać oczywiście filmików, ale mamy pierwszą rzecz, czyli mamy nowe pancerzyki, czy nowe stare pancerzyki. Mm. Oddział taktycznych legionistów w zbrojach Mark 6. I to jest o tyle fajny zakup, jeżeli, mm. nawet, jeżeli nawet nie potrzebujecie aż tylu taktykali zwykłych, mm. bo już macie na przykład jakąś piechotę do, do herezji, to jest to o tyle fajnie, że to jest dobry taki building block, jak chcecie z nich zrobić e, bryczerów. Jakiś oddział specjalny, oddział wyposażony w broń ciężką, więc naprawdę mogą się przydać, nawet jak macie dosyć dużo piechoty. Z tego co słyszałem już w tych wideach, które oglądałem o Herezji, że te bagnety mhm. pod polterami mogą być albo takie zwykłe bagnety jak tutaj, albo chain bayonet, czyli tak. taki łańcuchowy i one mają, one się różnią w mhm. mechanice. Mhm. Że ten, Ogólnie ponoć opłaca się wszystkim dać te Chain Bajonety, bo są po prostu fajne. Nie wiem, czy dodają atak, czy co robią, czy rending ci dają, a w każdym razie, no, no. że warto ponoć. Nie? Bardzo, bardzo fajne. No i mamy tutaj kilka zdjęć yy, zbliżenia w takich klasach. Synów Horusa. tak Bardzo fajne. Nie no, same zbroje są 100% poprawne, yy, jeśli chodzi o wierność dotychczasowemu Mark 6 Plecak jest troszkę inny niż był, ale jest podobny. Natomiast yy, proporcje są poprawione, także to jest na, na pewno największy plus tych modeli jak tak, dla mnie. Nogi są dłuższe troszeczkę, nie? Dokładnie, i torsy. Yy, także no ja robiłem Mark 6 skalowy, zanim to było modne, bo mam <śmiech> unit White -scaru 5, których yy, no, liczą się u mnie jako właśnie rikon skład. Yy, I tam właśnie im przedłużałem nogi w łydkach, po prostu, wiesz, ciąłem i wstawiałem mm -hmm. plastik i wyrównywałem. I torsy mają wyżej, w sensie, nad pasem, powyżej pasa odcinałem, podnosiłem i dawałem im jakieś tam pałcze przy pasie, kabury i tak dalej, żeby to zamaskować, żeby to łączyli. Nie, no bardzo fajny model. Mam nadzieję, że budując te modele, yy, wzorowali się trochę na tym, że ludzie na turskeliują swoje i, i chcieli na pewno. Jest taki układ. No czy wiesz, to my... jest tendencja od 16 roku, jak wyszedł Paint set z trzema Space Marinami. Tam, tam były poprawione proporcje, właśnie torsów i nóg. Potem miałeś chwileczkę później Death Watch Mark 8 Armor, który tak. też miał poprawione proporcje. Potem Space Marine Heroes pierwszy sezon z Space Marinami. Primarici to powiedzmy traktujemy osobno, się są jeszcze wyżsi. nie? Ale ta tendencja w Games Workshopie jest i to częściowo wynika z tego, że oni lubią wszystko coraz większe, coraz większe. A częściowo właśnie, że widzieli, że ludzie no, jednak w dużej mierze poprawiają te proporcje. No i Marizu, jednak tak? Space Marine powinni być trochę wyżsi. Powinni, oczywiście, życiu, że tak, A w, bo, w tym momencie było tak, że brałeś starego gwardzista i Space Marina. I był Byli tego około, samego bo, wzrostu, albo bo... na gwardzista był trochę tak. wyższy. Tak. Także tak, to yy, znaczy chciałbym, żebyśmy na koniec, jakby jak wszystkie te artykuły mówimy, to tak krótko jako podsumowanie, nasze plany wobec. Mm -hmm, tak, dobra. Że co, co, co planujemy kupić, pomalować? Dobra, tak dalej, nie? to leśmy dalej, bo mamy kolejny artykuł i mamy tutaj... Plastikowy, tak, to jest protora. drugi HQ, który jest w tym pudełku, pierwszego HQ już w poprzednim odcinku omawialiśmy i mówiłem, że mi się podobał, jest taki ociężały, taki stojący z dwuręcznym toporem, Taki, natomiast ten wygląda jak słaby kit bash, powiedziałbym, ta poza w ogóle, jedna ręka tak, druga ręka tak, jakoś tak, znaczy tak czy jakbyś uważam, randomowe że... bicy nawklejał na Space Uważam, Maria że i... ogólnie oba HQ z mojego punktu widzenia są najsłabszym elementem tego, tego boksa. A jest, tak jak mówisz, szwagier, jest za dużo tuż tutaj się dzieje. Y... Trochę tak. Znaczy, widziałem, bo są artykuły, jeżeli by, my nie będziemy ich omawiać, mm. ale są artykuły na Warhammer Community o każdym legionie osobno i tam są pokazane modele, które jakiś youtuber albo mm. studio malarskie, które zostało wynajęte przez GW, jak oni podeszli do tego. I koleś, który zrobił World Eaterów, nie pamiętam w tym momencie kto, bardzo prosta konwersja tego modelu. Po prostu ma go gołą głowę, która nie jest prosto przed siebie, tak jak teraz w linii z torsem, tylko patrzy w bok, jakby w mm. prawą stronę, jak widzimy, to mm. w lewą C stronę modelu z naszej perspektywy w prawą mm. i krzyczy i to od razu inaczej wygląda, że to jest koleś, który krzyczy i nawołuje, pokazuje mm. mieczem do ataku coś tam i tak dalej. A tu to mówię, to jest to jest brakujące ogniwo między y, Marinsem z drugiej edycji w rozkroku robiącym kupę, no a to jest, nowymi modelami. by tak. ktoś ci przyszedł, kto, ktoś to nigdy nie robił konwersji powiedział, hej, zrobiłem konwersję tego gościa, byś wiedział, no spoko, fajnie. No ale nie od firmy, która ma no zrobić właśnie, model flagowy, no właśnie, który no ma właśnie. być jednym z Także elementów sprzedających myślę, boxa. Myślę, nie? że nawet jak tego kolesia weźmiesz i mu tą głowę przekręcisz, żeby on patrzył może rękę da się inaczej zrobić. Może coś, właśnie nie. rękę pod innym kątem. Ale nawet, żeby patrzył tą głową w stronę tego, <coughs> tego paldrona, który ma ćwieki. Nie? Swoją lewą stronę. Już, już to by było co innego. Nie? Tak, Natomiast... gdybym się patrzył teraz w obiekty, w cudzysłowie. Nie? Tak, Czyli ja bym tak. zrobił jeden zabieg, bo ten miecz wygląda na taki, wiesz, handler raczej, nawet jak na Space Marina. Mhm. A, tego volkajta bym mu dał na biodro, albo z tyłu pod peleryną, żeby trochę lufa tylko wystawała, że zaznaczenie, że mago gdzieś tam. Mhm. I dał tą drugą rękę wolną, albo żeby jakiś gest wykonywała, czy na, nawet na zasadzie, wiesz... Idźmy tam. Hmm. W sumie. Już by może coś, coś innego się Wystarczy działo. Wystarczyłoby, żebyś ten bolt. żebyś tę rękę tutaj w, w, w, w łokciu naciąć, bo tu pewnie będzie plastik, nie wiem, I za, za, zamontować, podjęta, zamontować tak. ją w, w tą stronę, że ona wychodzi tak na zewnątrz tutaj, nie? Że trzymają tak. I masz bardziej taką klasyczną postać modelu, ręka tu, ręka tam. Mhm. E, I głowa w, w kierunku broni, i jest już już, no. już. Wiesz, co mi się też troszeczkę kłóci ta barokowość tej zbroi, ta jej klasyczność z tym, wiesz, bo akurat Cześć, bo, działka jak, wolka i Mark 4. No to jest Artificer Armor taki, no. Ponocznie trochę katafrakta przypominają, nie? Z tymi, tymi wentami pod kolanem, tak trochę, powiedziałbym. Znaczy, nie no, oczywiście nie mówię, że to jest Terminator, bo to jest Power Armor. Mm. Tak, Artificer, tak jak mówisz, ale no. No, przy, jak przyłoży się trochę pracy do niego, to ma potencjał, ale w tej wersji defaultowej jest po prostu słaby. Okay. No z tą głową wygląda dużo ciekawiej. Nie? I cóż mam tak jak mówić? Z eee. Wziąłbym ten grzebień... Równie źle bym powiedział, no, że wygląda. Znaczy, ja, ja bym wziął ten grzebień i do hełmu, go przykleił i wtedy ok, spoko. Tak, taki... grzebień na głowie bez sensu, no faktycznie. No tak. No jak on później hełm zakłada? No właśnie... Chyba że, wiesz co? Chyba że ma chęć tak, we, który do góry. mu to trzyma Wiesz co? Chyba że jest tak, że nie zakładasz hełmu jak zakładasz helmu. Tylko, tylko dwie tylko, połówki? Dwie połówki, że ona się, ona się Bo tutaj... Zakładam, że to jest ten sam grzebień, tak? Tak. Okay. No to że to po prostu tak. część przednią zdejmujesz hełmu i zakładasz ją jakbyś maskę zakładał. No to może, ewentualnie tak. Nie, nie, nigdy nikt nie podał zasad jak te hełmy się zakładają. Tak. Tam tylko o tym był artykuł czy coś Tak, jeszcze? Tylko, a, to było. Aha, okay, tylko to było. Dobra. E, tutaj mamy y, co? Spartana. Spartana. Czyli Taki, taki duży ten... <laughs> <Landek> duży <laughs> na Tak, duży Landek. A Soldvik, jeżeli dobrze pamiętam. Rampa. Tak, a Soldvik wchodzi, jeśli się nie mylę, 10 dziesię Terminatorów, no i ten z Kanony. Chciałem zauważyć. No, że Dziesięciu w, tego, w, te, A, w, w tego, tego 10, wchodzi okay, 10 okay. terminatorów albo 20 zwyklaków. Okay, okay. Chciałem zauważyć, że mamy tutaj pierwszego Marina Mark II w plastiku. O, od pasa w górę, co prawda? Ale. No tak, faktycznie. Do tej pory tylko żywica. I to jest jedyny, trans, znaczy jeden z niewielu transportów, gdzie możesz wepchnąć prymasa tysiąclecia, z obstawą, dlatego wszyscy mówią, że to jest Death Star Transport, że tutaj, w, tutaj wbijasz sobie Primarchę. I... Z terminatorami, przydupasami. Albo i... z jakimś innym oddziałem przydupasu. A pasu. właśnie, bo terminator się liczy jako dwa modele. Tak, nie? A A jak się liczy Primarcha? Very bulky, czyli trzy. Trzy, okej. Jeśli się nie mylę. Nie, bo więcej się liczą, muszą się liczyć jako... Trzy albo cztery, nie pamiętam, ale to, no, to jest coś jakiego. No bo przeważnie... Gazgul na przykład, ja wiem, że dziewiąta edycja, ale Gazgul się liczy jako osiemnaście modeli na przykład, nie? A, tam, tam, ale tam, nie, tam tam nie, nie, to mówię, tu mówię, ja mówię o tra transport capacity, a nie... nie... Ja wiem o tym, ale mówisz, że jak wsiada do Battlewagona, który ma 20 mm -hmm. modeli mm -hmm. transportu, y 18, jestem przekonany, że 18, nie 8, w razie wychodzi na to, że możesz rzucić jakiegoś ziutka i Makariego, nie? Raz nie, nie, nie, no tutaj... dobra, no, ale powiedzmy, że Gazgul to jest koleś wielkości dreadnoughta, nie? No tutaj, tu, tu, <laughs> tutaj po prostu zazwyczaj tak... Wchodzi Primarcha i powiedzmy pięciu terminatorów, plus te unicy, może coś jeszcze. Przeważnie te unity to jest pięciu, nie? Tak. Czy tam albo, e kesik, czy whatever, tak? Ale możesz dobić do dziesięciu, a w przypadku takich zwyklaków, zwyklaków nawet do dwudziestu. Mhm. I są, są unity specjalne, które na przykład dostają to jako opcję na dedicated transport, bo zazwyczaj jest tak, że na przykład wiesz, Rhinos może być dedykowanym transportem dla tego, tego, tego, tego, tego unitu. Ale czasami albo unit ma sam w sobie specjalną zasadę, albo right of sobie, tak. war robi, że mhm. trupsy mogą na przykład wykorzystywać ten i ten pojazd jako dedicated transport. Na no przykład dobra. u mnie jest tak, że mogę dobrać dla swoich y terrorów y dropody, których normalnie nie mają w w liście mhm. jako dedykowany. Nie będziemy się chyba wypowiadać czy nam się podoba czy nie, no bo to jest po prostu kalka starego, żywicznego Spartana. Czyli znaczy jest tak. spoko, jest, jest bardzo klasyczny. Tak. Po prostu dużym lantkiem, nie? Ładnie pomalowany, ładny żółty jest. No spoko jest. W no. następnym siebie mamy najnowszego Contemptora. Drenot Contemptor. Kontem Który jest super, bo jest nieozdobiony. Możesz na go sobie zrobić po swojemu, klejać jakimiś ikonami. Gładziutki chcesz, jest. Nie? Kalkomaniami. Pupcia niemowlęcia. Tak jest. Albo on może być świeżo z fabryki freshly interned, interned tak? Interned? No, że. Y, y, entombed. No, jak masz A, w, ciężko rannego, no to jest interned. Tak, tak, tak, Intertombed. Tak, tak. Ok, y, w sensie zra, zapakowany do, mm -hmm. od, od do sarkofagu. Zapakowanym do sarcophagu. No zobaczymy jak będzie z wolnością, nie, to mamy jakieś inne bronie do niego. Tak. Tutaj... Ma być, yy, mamy tak heavy bolter twinlinkowany, mamy Meltę, która już wcześniej była, hmm. mamy auto kanon y, twinlinkowany. Tw to i jest Las Ke Canon. keres auto Canon, chyba nie, to się nazywa. Nie, to nie jest, to jest to... zwykły auto Canon. czyli taki, jak po, miałeś po na, wiesz, taki jak na przykład terminatorzy Chaosowi brali, mhm. tylko okay. że podwójny. Tak, bolt kanon albo auto Canon. Yy, Keres auto kanon tak. to jest Katarinka, ta duża. Mhm mamy laskanon chyba też podwójny jest z tego co widzę no to nie ma tylko volkaita opcji Volkajtowej i coś jeszcze chyba było A i właśnie plazmy no, plazmy no, nie tutaj było. Jeżeli dobrze jest. pamiętam no nie, kanon auto kanon tank busting melta kanon laskanon yy, i dalej mamy jeszcze komi bolter heavy flame no to planon, mówię brakuje volkaita że... i plazmy jeżeli mamy takie coś, to można go zrobić Rifleman Dread, nie? że można jedną rękę ale to do... jeśli się nie mylę, to musisz mieć dwie takie same musisz tak. mieć zawsze dwie takie same? Tak? Nie, nie, nie powiem, nie chcę, nie no chcę okay, kłamać okay, po prostu. Okay. Nie kłamać. w siódmej był Dread, że musiał mieć dwa, cztery, dwa odpiennikowane autokanony nie wiem jak jest w Herezji Horusa ale tam w siódmej tak wiesz co, wydaje sprawa. mi się, że był ten, był ten Furioso pattern jakby i był ten Mort Mortis? Mortis chyba uh -huh. się Dreadnought nazywał. Uh -huh, to uh -huh. chyba dwie takie same opcje się no brały. No może, no może. Natomiast ciekawi bo mnie... Bo to jest dwa powerfisty, nie? Ciekawi uh -huh. mnie jak będzie z opcją... Zatrzymaj się tutaj najlepiej. Uh -huh. Jak będzie rozwiązane konstrukcyjne to, bo forge'owy miał tak, że miałeś naramiennik do stawu łokciowego jako jeden element i później miałeś od łokcia w dół, uh -huh. czyli całą broń. E, jako drugi element. A Rigor miał w innym miejscu cięcie, nie? On miał całą łapę miałeś, praktycznie. Całą, no, no. Z dwóch elementów chyba taką z mm, tak, tak, tak, Natomiast tutaj de facto w tym miejscu się magnetyzowało, czyli mm -hmm. przy, przy łokciu, mm -hmm. e, a nogi miałeś tak, miałeś taki ball joint pomiędzy e, kroczem i Biedrem. powiedzmy biodrem. Biodrem. Biodrem. biodrem. Później miałeś e, na kolannik był osobno. Osobno była część łydkowa, nazwijmy, i osobno stopa. Przy czym forgedowe dready zawsze ci przychodziły z dwoma stopami, dwoma parami stóp. Yy, jedne, jedne były płaskie, lewa Aha, prawa, a zgięta. drugie zgięte, żebyś mógł sobie ustawić, czy on ma być w biegu, czy ma być lewa noga nad... na przodu prawa. Jedna, noga przodu. Tak, dokładnie, żebyś mógł go spasować, a nie tak, że stoi idzie. Ale ma dwie stopy na płasko. Mm -hmm. No Więc... to ma wygląd, pomimo miał prawą nogę No i hawoker ma taki no zupełnie prezent. nowy. Wcześniej nie widziałem takiego hawokera. Ludzie sobie po prostu hitbaszowali z różnych innych elementów hawokl. I to jest taki hawoklaczer identyczny. Oczywiście nie wiem, jak staty będą wyglądały w nowej herzji. Ale w starej to był taki, jak na Rajnosie w armiach chaosu się dawało. Czyli to mm -hmm. była mała templetka z siłą 5 AP5 chyba. Dobra, leźmy dalej mam bardzo fajne rzeczy tutaj jeszcze. Eee, Pan mam... prezes Dreadwingu. Bohater do Dark Amor Angelis. No jest rycersko Dark Angelowy. No jest mocno, mocno. Miecz jest jakiś z dupy trochę porobiony dziwnie. Bo to niby zwykły miecz jest, a jakieś takie żebrowanie no dziwne. No ciekawe. Tak jakby w ogóle miał nie ciąć tym czubkiem. No. Ale zobaczcie, że ma aż dwie taktyczne skałki. <śmiech> Żeby było płasko. Ale łatwiej dzięki temu je... I główkę Night nie? Tak, bo to jest, wiesz co, podejrzewam, że jest wszystko robione na Tramas, tramas. Crusade, no, mm -hmm. gdzie oni, to właśnie te legiony ze sobą walczyły głównie. E, spoko wygląda, wiesz co, na pewno się będzie wpasowywał w tych e, Knights of Senobium, tak. e, czyli tych katafraktowych e, Dark Angeli, których parę paręnaście miesięcy temu... Widzę, ja że ma orkowy by... ramiennik. Wielu Dark Angeli ma orkowy naramiennik, Tak, tak. Dobra, dalej mamy... No um, tu boxing. mamy całe pudło Age of Darkness, czyli tak, taktykale, których już widzieliśmy. Tak, Sztuk 40, mi? jeśli się nie mylę... Tak. No tak, bo dwie, dwie strony. Tak. Dwa razy po Fak, 20. 40, jakbym kuł, czy jak miałbym ja do Kuby, to miałbym... No to później pogadamy jeszcze. Ale to Bóg wiesz, zwy, zwykłych taktykali, taki zwykły taktyczny oddział, to możesz dojechać do 20. W tak, że jeden może Ale ja 30, mam 20 już złożonych, mam 20 w pudełkach i potencjalnie miałbym jeszcze 20, 40 tutaj. No to masz no. dwa oddziały taktyczne i masz dwa razy po 10 jakichś oddziałów specjalistycznych, których baszuje z no. innymi kilometrów. No dobra i tutaj tak jak mówiliśmy, wincowie się nie podobają, obaj mi się podoba ten garbaty, <grym> ten garbaty. a ten, tak, drugi, ten drugi jest do przerobienia. No. Mhm. Dredzion. dredzion. Tak. Dredzio, dredzio ma czołg. duży potencjał. Czyli jedna, jedna strona będzie miała dredzi, a druga strona będzie miała czołg, tak? tak. Pewnie jakoś tak. No i katafrakci, których znamy, to są dokładnie te same modele, co w Bitrallet Cult. Tu się nic nie zmieniło. Tak jest. Dużo tak. dosyć opcji mają. Tak, zostają rączki zawsze. Tak. Tak. No i oldschoolowe czerwone miarki produkowane w latach 90. -tych. Tak jest, Wróciły. Black Richa miałem całego. I całego, całego mój, mój pies, pies okay. bardzo lubił je gryźć. No ja no, lubię, i ten plateczki czekaj. Ja lubię nie? W nim bra bić brata. <laughs> Pozdrawiam Cię, Krzysztof. Żeby <laughs> no, także, no nie no, pud pudło jest pokaźne, nie? Syta jest trochę, no. No i tak, co tu mamy? Tu mamy, to będą knigi, army booki, czyli Liber Astartes dla lojalistów i Liber Hereticus dla tych, co nie chcieli imperatorowi służyć. Ze wszystkimi rulesami. Tak, to Ta, No i właśnie, i to, to ja od razu spoilera zrobię, że ja sobie to pudło kupię. Bo <laughs> Nie potrzebuję więcej. Ja ogólnie piechoty nie potrzebuję więcej sobie. I tu mamy dwóch bohaterów z Burning of Prospero. I Mark 3, Mark 4 poza Mark 6 też będą wychodzić? Tak, też będą przepakowane w nowe pudełko. Kto to był? To był Ariman i to był Bjorn, nie nie Bjorn, Gaigor. Gaigor. The Fell Hunter. Nie powinien się nazywać teraz, może po prostu Gaigor. Giorgio. Giorgio, tak. Giorgio. Ciekawe, czy no, na jego cześć nazwali ten licznik promieniowania? Licznik Gajgora. Zobatło. No dobra, ale tu mamy jeden wzór, tak? To jest MK 4. To, to, to jest Mark 6. Tu masz czwórkę, to było w Kat. I w Prospero była Mark 3. Te pudła były w sprzedaży Mark 3 mark 4 Normalnie tak. jako ten. I jeszcze brakuje tylko tartarosów plastikowych. Tak który był w Prospero, no. I kiedyś jeszcze wydali przecież tych bohaterów z skalta y, tych generycznych, bo tam był Czatlen Pretor, i Kapelan. Pretor w y, Katafrakcie. Znaczy, y, inaczej. Miałeś HQ w Power Armorze i HQ monopolowe oczywiście w y, Katafraktowej zbroi i można ich było dosyć prosto skidbaszować na, na inne rzeczy. HQ. Sorry, no ja z tego y, Czaplena mam Librariana. No, tak. na przykład. A wiecie, co ja sobie zrobiłem? Ponieważ, no dobra, A. później. Już wiem, co będę robił. Okay, tu mamy I tu, to, to jest ciekawa opcja, że no, wszystko się rozbije o cenę, tak? Zobaczmy, co 60... będzie kosztować. 60 items? Tak. Tak, to 3, tak, tak, tak, masz tak. 10 Special Weapons set, uh, 10 metagan, 10 Plazma, 10 Wolketów, 10 jest... Chargerów, 10 flamerów i 10. To jest, to, to... to jest dobre. To, co ci mówiłem. Chyba, że będzie kosztować 300, prawda? Zygi, to co ci mówiłem, że na przykład, jak masz dużo bardzo piechoty, to w herezji jest tak, że jak masz Weapons Team, Special Weapons Team, to masz 10 kolesi. Startujesz od 5. tak, Startujesz ale pięciu, do, pięciu, możesz do, 10. Dobić do 10 i wszyscy łącznie z mają dane special weapon, mhm. Czyli na przykład masz 10 flamerów nie? I oni siedzą na obiektywie i dziękuję, zapraszamy do szarży. Tak? Masz 10 templetek flamerowskich, <laughs> Więc no mam, mam w mark 4 5. Tylko pięciu, o, ostrzegam, pięciu plazmami, przed, ostrzegam przed Katarynką, bo to nie jest to nie jest assault cannon, to nie jest Keres assault cannon, to jest Ro, rotor, cannon. rotor cannon. I to jest super, jak walczysz z gwardią. Jak walczysz z czymkolwiek innym, nie jest super. Na Power Armor zasypujesz kostkami. tak? To ma, Ale wiesz, to ma chyba AP-0, siła 3. To jest dużo, ale mało, ale słabo. No i heavy weapons, tak? analogicznie. sztuk, 10 heavy bolterów, 10 mobile launcherów. Czyli to są boksy To mało, bo przykład dla Scannon mógłby być, Różne takie. No tu masz. A tu masz w drugim, tak? Okej. Tu masz, tak. Okay. Czyli w zależności od tego... Wszystkie coś... boksy są. Okay, okay. 30 30. Okay. Fajnie, bardzo fajnie. Że... Znaczy mówię, jeżeli cena będzie rozsądna, to to jest super opcja. Nie? Mm -hmm. tak. I... Już nie jest towar luksusowy z Forge'a, tylko masz normalnie wy. Się... Jedyną przewagę, jaką mają Forge'owe, to w Forge'u dawali kilka jakby rodzajów designów. To miałeś takie no. od spodu ale miałeś też praktycznie każdą broń wersji na ramionnej. Mhm. Mhm. Czyli, żeby to się różni, no, ale tak, to jest dora, tak, tak. powiedzmy, że... No, to wiesz, to flafowo wyjaśnione, że ten, ten Forge World robił, I ten pattern, ten do robił. Do tego inny. chyba więc dążył, że jeżeli masz już, powiedzmy, zaklepaną piechotę zwykłych taktykali, legionistów, no to możesz z tych, z tego dużego pudła dokupić to i zrobić właśnie Heavy Weapons, Special Weapons i tak dalej. Nie no mi się, nawet... daje, że mam 40 piechoty, ja po prostu sobie wydrukuję niektórych tych termosków, dokupię takie bicy, bo bicy takie będą najlepiej pasować, żeby się nie musieć babarować z drukowanymi i po prostu sobie zrobię specjalisty, No, tylko wiesz... Właśnie, z... e, pytanie, myślicie panowie, że analogiczny box będzie do britcherów, że będzie rączka, boardle, bolter, rączka, tarcza, czy będą osobne dedykowane modele? Puu, wiesz co? Znaczy, myślę, że lepszą kasę by wyciągnęli na dedykowanych modelach. To zwłaszcza Mark III, nie? E, Ale wiesz... Mark III też już masz, który tylko Apple Znaczy, w, w, w, wiesz, no tutaj teoretycznie mogliby zrobić tak, że zrobić rzeczywiście jakąś broń. Znaczy, ten bolter, bo breacherzy mają tak, że mają tarczę z takim fire, fire, mhm. firing slip i bolter, który przekładają przez to. Mhm. No to rzeczywiście nie byłoby to złe nie rozwiązanie. Osiągane, I to samo by mogli zrobić później z tymi z Assault Marines, że dostajesz jump pack, rączka z Chain swordem, czy jakąś close combat inną bronią i z Bolter z bolt Pistolem. Mhm nie no Bardzo fajnie, że takie zestawy, nie, super. I że nie dali na przykład pięć takich, pięć takich, że musisz dwa boksy kupić. A tam i... jest po, wiesz, po 60, po 30, po 20, mm. w zależności od, od który box kupujesz. Dobra, tutaj mamy Rhinosa nowego. No, nowego Potwierdzony Deimos Rhino w plastiku. No. Fajnie updateowany jest ten Searchlight, tak mi się podoba ten no update Searchlighta i tych wyrzutnik granatów też fajne mm -hmm. update. Y. No ten, Bo poza tym dymu, się nie, nie różni. Dymnych. dymnych. Mm -hmm. dymnych no. Tak jest. Tak. I masz ten Pintle Weapon jeszcze, zobaczcie, że jest Havocluncher, ten nowy, taki trochę jak na ciężki chyba Bolter i Multimelta. Tak. Fajnie, fajnie. Kurczę, fajne te rzeczy wydają do tego, no. I tam też był chyba Mark 2 Armorowy wiesz, Tak, tak, tak był Mark II, dokładnie. tutaj mamy Kratosa, który jest wielkości Sicarana, więc jest bardzo, bardzo duży. Ja na początku myślałem, że to jest jakaś opcja Spartana. Ale to jest dużo większe. Spartan jest trochę większy od Raynosa, a no to jest większe od Land Raidera. Mhm. I to tak z, okay. z pół raza większe. Ale dużo opcji też jest. Jest opcja na Volkite, jest opcja na, na Melte z tego co Bóg widzę. Ma... Do, Dozer Blades, y, sponsor, na sponsonach broń. Plus wbudowane jeszcze w, w, w ten front weapons jakieś. Widzę ciężkie Boltery. To tak się? Albo Heavy Stabber może. To jest Heavy Stabber, no raczej. Albo Assault Cannon. Albo assault, cannon no. No. assault Cannon nie ma trzech luf? Assault to może być autokanon. O auto auto oh, przepraszam. Okay, tak, no auto to tak, to, to Autokanon może być. No fajnie to wygląda, ogólnie mi się wizualnie podoba. Nie jest jakiś taki urywający różne części ciała, Kratos, ale wygląda. Kratus i trzy rodzaje tych amunicji. Nie? Mhm. To też może być ta podstawowa opcja, może ta, być całkiem, jest... całkiem spoko. Ona nawet ładnie wygląda. Fajnie się prezentuje. Jestem kto będzie... I nie, wiesz co, podoba mi się też to, że jest kawał czołgu, a nie zrobili tego, co przy czołgach Primarisów, typu z każdej płastej powierzchni lufa wystaje. Tak, tak, tak. tak. No i na, i na stylistyka definitywnie mm. e, Co tutaj mamy? już. Lucek. To był Lu Lucius the Swordsman wtedy, bo jeszcze nie był Lucius the Eternal. Są nawiązania do tego starego fordżowego modelu, mianowicie te pasy skórzane, yy, które mu łączą jakby pasek z, z napierśnikiem. Natomiast w tym starym modelu one mają formę takiego jakby gorsetu. Mhm. Są po, nie, nie ma tych przerw, ale to mam wrażenie, że wynikało po prostu z ograniczeń technicznych. Natomiast też flafowo jest... Yy, że ma kopesz, który, który zdobył po pojedynku z takim. Thousand Sun. Tak. Zdobyczna broń. No i ten jego miecz, który miał jakby tradycyjnie. Natomiast no to, co już ze szwagrem gadaliśmy sobie przez Messengera, od pasa w dół jest to inny model thousand, tych Emperor's Children, mianowicie Tower Sarwitz poza jakimiś tam detalami. Tak, tak. tak. Sol praktycznie od pasa w dół jest. Kopiuj w tak. Co jest, to fajny wiesz co, znaczy model tak, tylko problem był taki, problem jest taki, że jakbyś chciał mieć tych dwóch bohaterów w tej samej armii, to oni wyglądają prawie tak no, samo, mają podobno. tą samą postawę, no. bo co prawda od pasa w górę mają inną pozę i tak dalej, ale... Co ciekawe, że jeszcze jak zwrócić uwagę na, na pierśnik, to między tym górnym srebrnym kablem, a dolnym srebrnym kablem, niektórzy w internecie cisnęli bekę, że jest logo Cadbury. A, bo są takie zawijaski, takie tak? jak no, chodzi. No tak. i, i też... I fiolet. I fiolet. No. Może to jest, jak się to nazywa? Product placement. Nie, to jest creamy, creamy egg. Jak się go, go zabierzesz, no wychodzi czekoladka płynna z karmelem. Znale. W sumie jest lanyż, No nie, nie zdziwiłoby mnie to. Czym jest karmel? Czy, no, czym jest ta śmietanka? pytanka? No, je, jedyne co to, jakbyście chcieli historycznie mieć preherzynego y, Lucjusza, no to trzeba by podmienić główkę na jakiegoś Blondynka bez, bez blizn i może ten koperz zastąpić jakimś, nie wiem, pistoletem Aha. czy czymś. No to główki. No tak. No i y, niektóre modele nie mają jeszcze w ogóle pretorów i innych ważnych modeli, więc zróbmy główki i pal drony dla Imperial Fistów. No, akcja promocyjna, no bo jest ciśnienie na to, żeby ten boks malować w imperialistów i synów Chorusa. Więc tu masz y, upgrade'y. Główki i paldrony dla dla imperialistów, i analogiczne też będą dla systemów. tylko sugeruje, że pewnie będą wychodziły następne. Do, pewnie na tak, pewnie I, tak, to jest, tak. I to jest plus. No to to będzie standardowo, nie? bo to nie ma akurat MK, MK6 i tyle, nie? nie. Natomiast jeśli ktoś ma zwyklaków, na przykład tak jak ja mam z jakiegoś boksa z 10 zwyklaków, to może dokupić to i na przykład pozamieniać niektóre główki, nie? Znaczy możesz, słuchaj, kupujesz takie główki te specjalne i mówisz, że to są weterani i robisz sobie weteran składnie. nie? Czyli... A bo na przykład ja miałem te główki ush Albo dajesz Bo dajesz, no, no. dajesz po prostu im więcej opcji tym lepiej i fajnie, że to robię. I no, jeśli Tylko żeby w, w, miarę, w miarę punktualnie tak. wyszła reszta, nie? Ja, ja mam właśnie to, żeby... Games Workshop ma często taką manię zaczynania czegoś i niekończenia. Mhm. Mam nadzieję, że po prostu przez następne kilka miesięcy wyjdzie dla każdego jednego legionu taki upgrade pack. I hmm. brakujące HQ, o których niektórzy nie mają jeszcze. Tak, to też nie byłoby źle. No, tutaj no, to kolejne tak. dla sonsów. Sonsów Chorusa i... chciałbym powiedzieć. Tak. Sonsów tak. Chorusa. Tak, one też naw nawiązują designem do tych forgedowych główek, które y -y -y. By można było y -y -y. kupić wcześniej. Bardzo fajne, bardzo fajnie to wygląda. Nie można powiększyć, szkoda. No. I to wszystko, co mamy jeśli No chodzi... tak, no i teraz właśnie jakie Panowie, macie plany? Co, co bierzecie? Znaczy ja chętnie się zakręcę w koło upgrade paków, jak się pojawią yy, no do i mojego w sensie. mhm. o, Boję się tylko, że zrobią zamiast tych, yy, tych co my, Night Raptory mieli yy, te hełmy z tym fajnym krestem nietoperzowym, że wrócą do tego starego designu typu weźmy dwa nietoperzowe skrzydełka i po prostu przynitujmy je na boki. No, to mi się wydawało zawsze lazy. Zrobili fajny redesign tych helmów z lat 90., tak jak miały te raptory, a teraz wracając z powrotem do tego robią dwa kroki w tył. Także tego się trochę boję. Eee, Podejrzewałem, żebym się zakręcił może w koło któregoś z tych zestawów. Z bronią? Tylko zobaczę. jeśli Musi cena być dobra, bo jeżeli cena będzie za wysoka, to wszyscy pójdą w bicy 3D. Tak, oczywiście. Ja na przykład ja osobiście mam zamiar, tak jak mówię, mam 20 kolesi zwykłych, które kupiłem z jakiegoś tam Prospero Prospero. To Mark 3. nie wiem, które z którego się? Pamiętacie, które mam. Ty nam chyba Mark 4 pokazywałeś. Chyba tak. Mam jeszcze te dwa w boksach co były dwa zestawy, jeszcze nieruszone nie otwarte, więc mam 40 kolesi. Więc punktowo, nie wiem jak to będzie, jak będę bardzo potrzebował dużo rzeczy. Ponieważ będę składał najprawdopodobniej Guard mhm. No bo kupiliście mi wtedy tego y, bohatera. Y, bo jak on się nazywa? Kurwusa Kur Koraxa czy tam coś? Nie, nie Kurvusa Korraxa. Kavenschreik? mi kupiliście, tak, e, którego będę tam do tego malował. E, no to tak naprawdę mi się wydaje, że potrzebuje jakieś właśnie box upgrade'ów, żeby zrobić sobie jakieś tam plazmy czy coś. nie e, ale popatrz, to... sobie też, popatrz sobie też na zasady, nie? Co, co by pasowało do legionu e, czy no któreś War. Na pewno na, pierwsze, co zrobię, to kupię sobie książkę ten, ten... Libera Startes. Libera tak, I też. podręczniki, I cały ty... zestaw podręczników. I od tego zacznę, nie? Po prostu mm. to sobie kupię, bo będę wiedział, co dalej budować. No mam przecież tego Spartana, mam czołg, który muszę tylko przemalować na, mm. na, na bardziej na, na czarno. No i... Znaczy czy masz czy będziesz, prawda? mam. No mam drukowany. Spartana. A, albo... drukowany. No jest ciężki jak cegła Ta. po prostu. Okay. E, a czy odlew noży, nożywiczny. Nie Spartana, masz e... sikarana. Sikariana, przepraszam, tak. No ale to pasuje, nie? Mhm. nie. No i w Termosy to pójdę do ziomeczków od durkarek 3D i. I... Ale w sensie też pudła nie bierzesz? Tego nie, nie biorę pudła. Nie ma nie ma sensu. Żaden z nas nie bierze. Nie, po prostu powiem Ci szczerze, jakbym nie miał żadnych modeli, to w tym momencie patrząc na to co wydają i jakie rzeczy fajne wydają, bym wziął pewien pudło. Mhm. No ale jak mam 400 piechoty, nie mam ochoty malować 80 kolesi piechoty, nie mam ochoty, no, więc nie potrzebuję. Masz aerograf, nie? I maluję Ravengardt. I na czarno. No. No tak, ale na pewno tak. I A jeszcze masz i... chyba kupiłeś kalkomanię, nie? Ravengardową. Tak, Mam gdzieś jeszcze ten tak. ale... forżową, Tak. I na pewno nie będę robił, tak jak marowałem teraz Black Templarów, że każdy krawędź będę rozjaśniał na 3-4 kolory. Nie, Będą mieli czarny pancerz. I, białym. I szarym z góry, tak? No. Jakiś delikatnie szarym, ciemno szarym, takim, yy, ciemnoszarym. po prostu mm -hmm. rozjaśnienie zrobię. Nic więcej i detalami. Może ewentualnie jakieś wiesz, na pauldronach, kreska tu, tu, tak gdzieś, tam gdzie najbardziej widać. Dry brush. Nie, dry brush mi psuje. Ale delikatny. Psuje mi. Próbowałem robić sobie test model, żeby hmm. nawet suchy pędzel wziął, to szybciej mi to zejdzie jak wezmę model i zrobię 4-5 kresek, tak żeby zaznaczyć kilka elementów jaśniejszym, i to mi lepiej wychodzi niż brush. Nie podoba mi się efekt drybrushu. Eee, no i podstawek, ciach na i zrobić sobie armię, na ileś tam i będziemy mógł. Też budować. możesz na przykład, jak już ten śnieg kupiłeś, to możesz śnieżne podstawki i zrobić to fajnie, by kontrastowało no, nawet. Biały z czarnym no. i jakieś tam czerwone no. elementy. No. Ale raczej, raczej mm -hmm. bym chciał, żebyśmy może mm, spiknęli się i zrobili wszyscy takie same podstawki, na przykład. Wtedy moglibyśmy sobie spójnie jakoś by to było. Bo ty będziesz to robił, jakieś agralne erfy czy coś? Czy jakieś marsy? Odwaj z Karów, piasek z plaży Gdańsk Brzeźno. No Ja ci nie poprzez nie, nie poprzestawkowuję ci całej armii. Nie, no swoje. ja nie wymagam. A, nie, okay, to, no to się nie da. Czyli, Tylko, że to... stary, ja to kupuję jedno pudło 10 Mark 6 okay. i pozdrow. Jest... Nie potrzebujesz więcej. No, ja potrzebuję termosów. ja nie mam żadnych termosów takich starych, nie? Zupełnie. Nie no. mam tartarusów, mam katafraktów malowanych. Ale no mówicie, jak, jak, jak będę się ogarniał, ile w druku kosztują, to ci dam znać. No. Daj znać. Teraz widziałem y, filmik, jak trochę zboczymy z tematu herezji, ale widziałem, jest ten na YouTubie komisarz Gamza, który strasznie hejtuje GW, ale czasami wrzuca fajny materiał o druku 3D i wrzucił drukarkę y, Saturna 2 od Elego 8K i pokazywał porównanie w druku na monitorze 4K i na 8K. I mówi, że no to jest coś, po prostu jakieś mistrzostwo świata. W ogóle nie widzę żadnych linii podziału zero. Nie ma opcji. I drukuję model, tyle samo czasu zajmuje. A ile no? średnio takiej, powiedzmy... Model piechoty, ile się drukuje. Nie drukujesz jednego modelu, bo drukujesz samą tackę. Hmm. czy jeden model, bo chodzi o, o wysokość. Jeden model Aha. i cała tacka Dobra. zajmuje się tyle samo czasu. Bo wiesz, naświetlanie jest całego ekranu nagle. Pszuk, to nie jest druk, że musi filamentowy, hmm. że musisz pojechać. Więc jak najbardziej wypchasz tackę, tym lepiej. Nie? Bo i tak Ci robi to warstwo i tak Ci podnosi się tyle samo czasu. Czy robisz jeden model, czy 20 modeli. Nie? Eee, <śmiech> nie wiem, ile mu zajmuje druk, bo mówił kiedyś o tym, ale w Hernandez jakiś taki e, pokazywał model Liman Rasa jakiegoś takiego swojego designu, bo on projektuje na swoim Patreonie modele. Wiesz, trochę bardziej wykrzywione gąsienice ma, nie. trochę to, <park> trochę tamto. I. Wygląda inaczej i daje ci na przykład... 25% napat... inaczej. Tak, <laughs> i ma, daje ci w zestawie w STL-u wszystkie rodzaje broni. Wszystko jest od razu tak dopasowane, żebyś tylko mógł na wcisk wymieniać sobie lówki i koszt wydruku takiego wariantu ze wszystkim 25 dolarów. nie? Ze wszystkim, i to w tym momencie już na 4K to wyglądało za jej A teraz mówi, że no, wydrukował co prawda, i, i mówi: drukuje na najtańszej żywicy, jaką mogę znaleźć. 21 dolarów za litr. Za kilogram. Drugą drukowałem za 23 dolary. No, to są najtańsze... Jak... Jeszcze jak hurtowo kupisz? Tak. I to są najgorsze gówno jakie możesz kupić, nie? I tak wychodzi druk. no to sobie wyobraź sobie jak wrzucisz jakąś markową żywicę, która nie wiem, jest filtrowana, przesiana i nie ma żadnych, wiesz, śmieci... Nie, nie, nie wiem czego... Nie, nie no, dostajesz może... raka odpatrzenia na nie. Tak, nie wiem czym się może różnić, nie? No i mówi, że po prostu. No... nie, <śmiech> <śmiech> Masz jedną paczkę, i później załóżę kawiczkę i maskę, pokój drugą paczkę. Tak. No, <śmiech> ale mówi, że. I pokazywał modele, wiesz, wydrukował jakiegoś co prawda brzydkiego gwardzista, <śmiech> jakiś dziwny model. I na takim, jak mają ci gwardzicie takie na kolanach, takie elementy pancerza im zwisają, nie od, od pasa. I było widać takie paseczki na 4K, które mówi, że gołym okiem tego nie widzicie. Ale na moim powiększeniu zobaczycie, to na 8K było gładziutkie. Nie? I drukarka ile kosztuje? Yy, Mówił coś chyba, że 500 dolarów. No to, tak, to 2000 zł, złotych, zł tak, tak. No. i tak. Ale za tą 8K, tak? 8K, za 8K, za 500 dolarów. No to teraz weź, kupią za, nie wiem, 7 stówek. Za 700 dolarów. Przychodzi się drukarka i w domu możesz i możesz zapomnieć o tym, że po prostu musisz kupować modele, nie? Totalnie zapominasz, bo idziesz sobie, tylko Kickstarter kupujesz i tutaj jest koszny. Albo no, Stingiversa bierzesz, gdzie też już się pojawiają przyzwoite modele. Nie? No tak, ale wiesz, w te... albo jak umiesz to, że rzeźbisz sam. Te projektowane są przez profesjonalistów, są lepiej zrobione, tak jak, no nie wiem, mam tych znajomych parów. czy znaczy, wiesz, plus jest taki, że jak masz z Kickstartera, czy tam z którejś stronki tak, sprzedającej, to często masz supporty zrobione przez I tych tak, ludzi. supporty, co to jest, to jest awesome. No. no tak to trzeba robić samą i metodą błędów już sami robić. No. Ale wracając, także ja nie potrzebuję dużo do herenzji. Terminatorów potrzebuję, no ale to też muszę zobaczyć jakich Terminatorów. Jak, jak widzą książki już usiądziemy sobie, zastanowimy się. Też mi pomożecie, może coś złożyć, bo ja tam nie zawsze mam tą głowę do takich synergii. I już, nie? Mm. No wiesz, ewentualnie czy byś chciał te dedykowane unity do nich? No tak, to tylko ten. te. czarne furie i jest jeszcze ten, co oni jeszcze mają. Tych scoutów takich specjalnych ma Guard, ale do nich chyba nie ma osobnych modeli, tylko musisz sobie skidbaszować ewentualnie. I mają ten, ten transporter na, na bazie Raptora chyba. Okay. A Ty co będziesz dokupował? Ja bym sobie Sikaran przede wszystkim habsno, już go zapowiedzieli. Nie mieliśmy tutaj, ale już, już chodzą mm -hmm. słuchy, że ma być w plastiku. A wiecie skąd się wzięło info przedterminowo, że będzie Sikaran w plastiku? No. Jest taki youtuber miniak. A, ten, tak, tak, tak, tak, tak. tak, tak, tak, tak. No Który w przypływie giga mózgu giga będąc w Warhammer World, no bo po tam, podpisanej Tak. No bo zaprosili iluś tam youtuberów, żeby właśnie zrobić hmm. event herezyjny i tam filmiki z nimi nakręcić i tak dalej. No i koleś, mówię, w przypływie intelektu nagrywał relacje na Insta. Takie wiecie, pionowo telefonem. No i nagrywał w pokoju, gdzie na półce stał plastikowy sykaran. Jak się skapnął o co chodzi, bo ktoś mu powiedział, to szybko to zdjął, no ale szkoda, szkoda już się stała. No i potraktowali go w sumie łagodnie, bo po prostu powiedzieli do widzenia, do widzenia panu, tak pan już wróci do, do domu do USA. Do, bo mogli, podejrzewam, mogli mu na przykład karę jakąś pieniężną dowalić, coś takiego, nie? Czy... Ale myślę, że no, może już tak być, że nie będą z nim współpracować, nie? Po pierwsze... Scott ma takie podejście do GW, jakie ma i nie mnie jest to super przychylne Swoją podejście. Drogą, tak. Więc Sorry, ale kurwa, nie mam pojęcia, dlaczego go zaprosili. Jak lubię typa... Jest, patrzyli po liczbie subskrybentów. Możliwe, ale jak lubię tyle. typa... Albo na zasadzie trochę weźmy, weźmy trochę sykowantów jak Walak i weźmy chociaż, je, chociaż jednego, żeby nie bo on tam pojechał żeby nie, z, nie, było. on pojechał tam pojechał z Ninionem i jeszcze tam Vince Venturella był chyba. Mhm. Też był. Aż był z G&G. Tak, aż. Tak. Był ten, ten no człowiek tunel, yy, jak nazywa z... Yy, no, koleś, kto robi tereny. Wood, nie, nie Woodland Cynics, tylko tak, nie jest taki koleś, który robi od, od, od o terenach te filmiki. Mhm. Ja się śmieję z tego, że człowiek tunel, bo zawsze w tu, u, te, tunele, tunele. W szach, tunele. <laughs> Człowiek tunel dla mnie to jest. E, I nie wiem, czemu zaprosili Scotta, bo on nie jest jakimś mega fanem GW, maluje jakieś, wiesz, ich modele i no. tak dalej. Nie gra chyba w żaden ich system, no tylko, że czasami ma, miał te filmiki, no fakt, że malować jak heavy metal team i boksarty, nie jak na boksarty malować. Ale Nini on robił to lepiej, bo, bo po prostu no, robił to lepiej. Ciekawsze te filmiki miał. I nie, nie, on maluje na przykład filmiki, gdzie maluje całą armię do Nightlordów, do, do Nightlordów przez robię? weekend. Nie, pokazuje jak to, nie, nie przez weekend, przez tydzień, mhm. bo chyba 4 czy 5 godzin siedział i malował tych, tych, tych kolesi. Nie? Mhm. E, no to wiesz, ich zabrali z Scotta, gdzie Scott, no mówię, lubię typa, bo oglądam go od lat, ale jest kurwa ciapakiem, no, po prostu jest, jest, jest pierdołą i... Nie wiem, ale przynajmniej wziął to na klatę, że od, odjebałem, wyrzucili mnie mieli prawo. Sorry, nie róbcie sceny. Ale na przykład no, ka kanał ucich, nie? Ostatnie wideo sprzed miesiąca jest. Yy, dlatego, że on się przeprowadza i studio zmienia. On totalnie. Ale ostatnie wideo przed yy, ciszą to jest, hmm. wprowadziłem się do nowego studio. Czyli no, możliwe, Możliwe, ale wydaje mi się, że raczej chyba ma, ma przerwę jakąś związaną z. Bo oglądam go na bieżąco, że po prostu ustalają wszystko, układają, nie? I nie masz na to czasu już po prostu, nie? Aha. Tak mi się wydaje. Poza tym trzeba by zobaczyć, co na Patronie się dzieje, jeżeli na Patronie cały czas filmiki wrzucałem, no to wiesz... Na Twitcha jego wszedłem i było zapowiedziane, że w piątek ma streamować, więc chyba... Więc może coś się dzieje, tylko wiesz... Chyba, wiemy, że tak. wiesz, GW, o, nic mu nie zrobiliśmy, wypędziliśmy go, a potem wiesz, Execute order 60. Tak. Już czekali na niego w tym studiu. Nie wiem, ale no, tam no, jeden z pisze, że opatrz, a Ciebie nie zaprosili, nie? To tak ja mówię, kurwa, jakby mnie zaprosili, to by nawet sobie bilet kupił, kurwa, no za hotel bym sobie zapłacił, tylko tam wpuścili, nie? Szkoda, Ciekawi mnie, czy ten Sikaran, już wracając do modeli, mm. czy będzie tylko ta podstawowa wersja i na zasadzie kup resztę wieżyczek bo... z Forja. Mm. Znaczy ten podstawowy to jest bardzo dobry wariant. Ogólnie, Patrząc nie było... na to, co robią z upgrade'ami do jednostek, mm. liczę na to, że będzie po prostu box i będzie mogli na w kilka rzeczy. Masz różne warianty Sikarana, przy czym jeden ten Omega Tank Destroyer, ten z plazmami. Ja nawet nie wiem, czy tam się lekko nie zmienia kawałek kadłuba, bo on ma takie cewki plazmowe. I to, tak... on... to, jest, to jest wariant tego czołgu, który wygląda super dobrze jest chyba najgorszy z tych wszystkich, jak, yy, jakie są. Masz przecież Chimery, które są te miotaczami ognia chemicznymi, mm. nie? Coś takiego. I one mają takie tanki z tyłu. No i z tego co pamiętam, się kupowało cały zestaw tego, że wymieniasz. Kupujesz, musisz mieć chimerę, wczepić to nie pamiętam, czy to było Forda, czy czy są bardzo. Nie, plastikowo. No He plastik Helham. Helham, właśnie Helham. I to nie wiem, czy to nie był wariant, bo kupujesz Helham, i tam jest zwykła wypraska, tak jak Raynusem z Predatora, mm. że jest wypraska Chimery. No widzisz. I, ale mi, te mi, części. mi chodzi nie o to, że będą sprzedawać, na przykład, trzy warianty jako trzy osobne boksy, tylko kupujesz jeden box i w tym boxie masz wszystkie już opcje. Tak by było Może. najlepiej. Tak by było najlepiej, bo no. są ludzie, którzy to wiesz. Siedzą tutaj, którzy na przykład potrafią skleić tak Rajnosa, że kurwa możesz wyjąć elementy pojedyncze jego, <Gluch> więc on podejrzewał, żeby skleił. Kiedyś miałem Rajnosa, który nie był w ogóle sklejony, <Gluch> tylko był złożony nie, no, właśnie, właśnie o tym mówię. i działał. <gluch> <gluch> Komuś tak model ostatnio wziąłem do ręki i mi się rozpadł model w rękach, bo właśnie też był... Wszystko zrobione? Ale nic nie było sklejone. No i co za drzwiczki zapałem to odpadały, Wcisnąłem drzwiczki to coś innego odpadło, tak a, dobra już nie ruszam, tego. Tak. jak w maluchu, tak, tak, maluchu tak. zamknij no, jedne drzwi to drugie odpadną. No i ciekawe czy Predatora też w plastiku rzucą? No jak już jest Deimos to jest kwestia wiesz... Wieżyczki no. i sponsorów. No, tak na to nawet stronę. jakby zrobili takie małe paki, że wiesz, możesz, tu masz paki, wypraskę dodatkową. Bo wiesz, po, poja golców, pojazdy, to, wiesz, pojazdy w herezji bierzesz, nie wszystkie oczywiście, yy, bierzesz w składronach. I masz trzy, wiesz, one ci zajmują, składron ci zajmuje. Jeden slot. jeden slot? No tak jak było, trzy, trzy pojazdy. I trzy pojazdy masz w jednym slot. Nadal 40 tak można robić. w niektórych. No, niektórych Liman rasy na przykład tak. chyba. W niektórych jednostkach tak możesz robić. No, to, to tak, to wiem, to wiem, że gwardia tak miała, ale na przykład jak w, u Space Marine kupowałeś Predatora to był Predator po prostu. Po prostu zajmował Ci Heavy masz, Support. A tam masz trzy Predatory, nie? Zajmują Ci jeden Heavy Support slot. Eee, no i są Rides of War gdzie Predatory, to są trupsy. Czyli zajmują obiektywy i tak, tak, tak, tak. tak. Armor Armored Spearhead. Spearhead. Tak, tak. No jest, jest, było, coś. Ale masz też, widzisz, bo też masz na przykład Pride of the Legion. tak. I tam y, trupsami stają się termosy i weterani. Że możesz się wystawić na elitach. Tak? A jak już bardzo chcesz przegiąć, to możesz wziąć sobie The Chosen of the Emperor. Y, nie, czekaj. Primarch's chosen. chosen czy coś takiego, że bo normalnie Primarcha jest Lord of War, a żeby wystawić Lord of War to musi... Na 3000 grać chyba, tak? Znaczy jest tak jak w starym fantaziaku, że nie może ci przekroczyć wartość punktowa Primarchy, nie może ci przekroczyć chyba tam 25 albo 33% wartości reszty armii, mhm. więc nie możesz grać na przykład na 1500 punktów i wziąć primasa za 500 To co robią bo... 40 ludzie, że biorą na 1000 punktów, biorą Mortariona na przykład ale jest A ile taki. Kosztuje? Nie obejdźcie, no ale. Zresztą małe punkty, i mortali, Jest taki right of War. Dobrze, wiesz, nie w Combat Patrol. Right of the War Primarch Chosen, że yy, prymas jest wtedy Twoim HQ, mhm. jest zdjęte to ograniczenie. Tylko, że właśnie trupsy to muszą być termosy albo coś. Przy czym ta armia jest tak. Kresko, droga wtedy, punktowo i wiesz, masz mało masz modeli. Bardzo mało modeli, tak? tak że są... W grze na obiektywy dobrze ci nie pójdzie. No nie, znaczy jak w coś wiedziesz, to pewnie zabijesz od razu, tak? No Ale tak. zanim się obrobisz z całą mapą, że koleś no. ma 80 zwykłych. To chłopaków... bierz per bo i wykorzystuj zasadę, że gramy jeszcze jedną turę. <laughs> Ale tam można, wiesz co, tam możesz dobić tylko do maksymalnej ilości tur w grze, to jest ile w modku? 7. Tak, siedem, tak? Siedem. to możesz wyciągnąć. Aha, do czyli jak ktoś powie, że kończy się na 5, piąty to Ty możesz powiedzieć, że gramy dalej. Gramy tak? do końca. Czyli nie możesz grać 8, 9. Okay, no. To byłoby sensu. <coughs> Bardzo niepraktyczny na turniejach. No, <coughs> dokładnie. Nie, nie, ale po prostu możesz wyciągnąć grę absolutnie do maksimum, żeby mhm. sobie wiesz, podrobić no stratę. ale reasumując, czyli <coughs> chcemy zagrać w Herezję. No, oczywiście. Właśnie mi przyszedł inny sposób wykorzystania tych 10, co kupię. No. To znaczy, albo podzielę 5 i 5, albo kupię 10 i 10, albo jakoś. W każdym razie, że owszem, do White Scar'ów, żeby kolekcjonersko mm -hmm. byli, ale pomalowałem kiedyś pięciu salamandrów pod. No nie, kolejna armia. Miniarmia z zamiarem grania w. Jak się nazywa, Shattered Legion? Sk skirmish. Skirmish skirmisz eee, Zone, Mort Zone Mortalis. Mortalis, właśnie. No. Z zamiarem grania w Zaun pomalowałem pięciu i oni są Legion veterans, mm -hmm. powiedzmy. E, I bym wziął tych pięciu Mark 6 i bym wziął z Mrocznego Raju no. tarcze, tarcze Pala Knight Enforcers z mm -hmm. Necromundy i bolterki i Breacherów. No, jest to jakaś opcja. No, no nie? To może tak, że pięciu, pięciu sobie wezmę na przykład heavy weaponów do osk -ów. I wezmę sobie po prostu heavy weapony, które mam w bicach, heavy mm -hmm. boltery czy coś, nie będę kupował tego dedykowanego, a pięciu na... Boltery czy coś jakiego Ci mogę, mam, na pewno mam wyrzutni rakiet i mam heavy bolterów. To coś się znajdzie, spoko. Yy, bazowy oddział breacherów to jest pięciu czy dziesięciu? Musiałbym sprawdzić w zasadach i stary nie, w tym momencie ja nie chcę Ci nawet podawać, bo jak zmienią w 2-0 to będzie No wiesz... tak, no w sumie tak. No to tak, no to jeżeli to będzie 10, no to wtedy dwa boksy kupię. Albo pewnie kupię wypraski, jak ktoś rozparceluje to pudło na wypraski. Albo to <głos》> tak było. będzie taniej. Albo właśnie 10 i 10. Reasumując, będziemy grać w Herezji Horusa i mam nadzieję, że zobaczycie i Winca, i Szwagra, i na jakimś Batteryporcie, gdzie będziemy grać i będziemy nagrywać. Starry, no, no mam armię łackarów od 4 hmm. lat. No ale nie masz o, o Ograłbym ich kiedyś w końcu. Gracie, no właśnie, no. przydałoby się. Ja nie mam jeszcze, ale ponieważ będę robił Revenguard, i będę robił na list effort. No. Czyli nie będę malował ich na, im pan, pancerz na czarno. Więc też powinno o, mi to w miarę czym chociaż powalę. Na inny kolor. Powiem Ci szczerze, że jestem już na tym etapie. Są yes, w trybie Stealth. Tak, że no. Co z oszczędzania energii no. Zostało mniej niż 20% powerpaka. się to hełmu. Wszyscy, wszyscy z bolterami że Boże, tylko nie w combat, bo, bo nie, nie, nie ugram. Bolter nie. to tylko przed siebie i wciskasz spust. Światełka im pomaluję, ale powiem Ci szczerze. Ja już... będę tak szybko szedł, to do bazy nie dojdę. Powiem ci, że jestem na takim etapie w swoim malowaniu, że y, tak jak patrzysz na na Files and Fire, chcę po prostu mieć to kolorowe i mam. Y, no, z, przykładam się do tego, żeby to nie było powierzchniane za linię i tak mm. dalej. Ale ogólnie mam wyjebane, po prostu chcę kolorowe modele, nie? żeby hmm. to nie był szary plastik, żeby to nie był czarny plastik. No, nie, nie, nie malujesz każdego jak z centerpiece'u. Nie, wziąłem sobie książkę tak, Jonas Snowa wziąłem, trochę go tam odpicowałem, a to, a to wiesz pelerynkę na czerwoną wyciągnąłem. E, w i... książkach miał czarno. Wiem, ale już chcę, żeby się wyróżniał trochę, wiesz. Po prostu czysto yy, yy, wizualnie, żebyś trochę odstawał. Dlatego Benjen Stark ma białego konia, na przykład. Mimo, że nie ma to na żadnego sensu, nie? Mimo, po prostu wszystkie inne konie... Akurat konie siwe to występowały No nie wiem, też, jak, wiesz, zaraz mi ktoś przyjdzie i powie, że a, bo w 1998 roku, jak on tam jechał tutaj, to miał zielonego, kurwa, konia w, w szare centki. Tak ja pierdolę. Po prostu gówno i to obchodzi. A czy e. tak, jak Targaryenowie, kanonicznie Targaryenowie mają fioletowe oczy, jeżeli dobrze pamiętam, hmm. czego w serialu nie zrobili Hmm. no to koń też może być zielony w szary cętki. No no Wierzysz nie... farbki i jedziesz. Nie, to wali. Nie, nie, nie, ja, ja nie jadę. No, tylko, tego, tylko tego ducha muszę prostu. Na zebrach. Wszyscy na zebrach. <laughs> alpaki. <laughs> Dlaczego twoja kawada tak wolno jeździ? <mum> Takie pudeł. House Stark, alpaki, dziwaki. <mum> no, także jestem na tym etapie, że po prostu chcę mieć pomalowane fixy i tak jak bardzo mam ochotę sami jeszcze wyciągnąć jakiś model, to przy malowaniu armii nie zupełnie, może bohaterów właśnie tylko. Nie, więc ja usiądę sobie i pewnie pomaluję szybko tych, tych, tych gwardzistów, może zacznę tego nie. To nie był Shrike, ja ci kupiłem chyba ten model do Death Watcha, ten tego bohatera Ravengardów? Tak. Bo jemu wystarczy tak naprawdę urwać tylko tą rękę. Rąk, rękę, rękę tą, i, no. i wstawić tak. po jakąś tam inną, no, no, no, bardziej no. generykową. W każdym razie mam ten model, mam, mam, mam trochę, mam całe pudełko herezji, które leży i tam są wiesz bicy, które poskładałem, całe pudełka, wszystko tam leży. Trzeba to wyjąć. No i tak mówię, poczekam aż będą, będą te książki wyjdą i kupuję tylko książkę podstawową. Miarki, te templatki mam. No szkoda tych czerwonych paseczków, ale to. <laughs> Nie te, no. ten. Tego najbardziej szkoda. A ja to tak mam z nie... tego Black Ridge. No. Ale z chęcią, sobie, z chęcią zagram w Heresy Horusa, szczególnie że teraz będą te zasady oświeżone. Miejmy nadzieję, że przez kilka lat będą wiesz, pompować trochę ten system. Cena, pierwsza edycja trwała, nie 10 lat. Ale tylko dlatego, że mieli ten system w dupie i uważali, że jest tylko dla piwniczników, nerdów. Dokładnie. A teraz dokładnie. jak to pójdzie w mainstream, no to pewnie wskoczy w trzyletni cykl GW, nie? Patrząc na Warcry'a, że Warcry naprawdę działa i właśnie musimy się umówić na jakieś granie Warcry'a, mhm. to mam nadzieję, że tak jak mówiliśmy, że Warcry dostanie po prostu odświeżenie, zebranie zasad w jedną podręczniki, nie będzie rewolucji, nie będzie to Warcry 2.0. No mam tylko... nadzieję i mam nadzieję, że będzie jakaś kompatybilność wstecz, że nie będą musiały wyjść na przykład wszystkie rulsy wszystkich unitów. Bo... Stary, tego jest dużo. Tak? To już nie są tylko bandy dedykowane pod Warplayer, ale praktycznie wszystko, każda armia do Sigmara ma swoje różne. Ja nie rozumiem, czemu nie mogą zrobić tak, jak robi to na przykład chociażby e, Common, w tym tym. Wszystkie zasady masz apkę i masz za darmo dostęp do wszystkich zasad jednostek. Znaczy czy o Sigmar, też masz coś takiego. Da, e, data Slaty, tak? To się data Slaty, tak. tak, tak no. e, A nie War Scroller? E, scrolle, scrolle. tak, wszystko tak. poza wartością punktową jest za darmo o. na stronie pdf w apce i tak Tu tak. masz wszystko. No nie. właśnie, a oni tylko y, y, kupczą kupczą no. wartościami punktowymi. Ja, ja, słuchaj, ja gdybym chciał, gdyby nie podręcznik, to mógłbym, z, z, ściągam i hapkę komona, y, wybieram sobie jednostki, idę sobie na stronkę, drukuję modele, podpisuję to jest Jon Snow, to jest śrony, wiesz taki, śmaki, owaki, to są ci, to są tamci. Gram, nie potrzebuję ich modeli. Tylko kupujesz te modele tego, że no, są ok i masz wszystkie karty i nie musisz kombinować, siedzieć z telefonem. Ja nie lubię z telefonem siedzieć przy graniu. Jakoś wolę, w, no wolę karty. No, no i fajnie by było, gdyby właśnie zrobili też, żeby, żeby były to war scrolle tak jak w Fantaziaku. Cho, chociaż w Ferezji, byłoby fajnie. Nie wiem, chyba nie ma czegoś takiego w pudełku, nie pokazywali. Ale chciałbym zobaczyć to w 40. Mam właśnie, bo pudełko to też yy, GMG zwraca uwagę, że jak budujesz modele, masz instrukcje, okay. Nie wyrzucaj je, jak je zbudujesz, bo na końcu instrukcji są rulsy. Modeli, które są w pudełku, nie. Aha. Ale no. to często tak robią, że są zasady. to no, tej... zdarza się. No. W Workaiu są, teraz to widziałem, że są. E, często chyba są po prostu zasady na końcu. Nawet w kilku językach są wtedy. Mm, mm, no, nie akurat Warcry ma zasady. Tak proste. A że... abilitki, abilitki są wrażliwe na język, bo musisz wyjaśnić, jak abilitka tak. działa. Ale sama karta to jest tak, no, tak, tak, dla tak, jaskiniowców, tak. nie? Pix to no. no co, panowie, kończymy, nie? Tak jest. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i za cierpliwość. I dajcie znać, co Wy zrobicie z Herezją. Właśnie, I czy cokolwiek robicie z Herezją, i które modele z Wam się podobają, i dajcie znam znać, co budujecie, na jakiej podstawie, na jakich modelach, i czy też będziecie drukować <grytanie> 3D modele, bo wiem, że są piękne modele do druku. A znaczy, jeżeli byście się zdecydowali na taką opcję, i na przykład by Was interesowały modele Power Armoru Herezyjnego: Mark 2, II, Mark 3, Mark 4, Mark 5, Mark 6? w proporcjach true scale i jednocześnie chcielibyście troszkę wspomóc ludzi mieszkających w kraju dotkniętym wojną mhm. w tym momencie, to polecam wam Tortuga Bay Studios na Instagramie, jest Tortuga Bay Studios i oni drukują bardzo fajne modele, to są torsy i nogi. Tak? Ręce, ręce i paldrony, i hełmy, i plecaki załatwiacie sobie we własnym zakresie, bo to wszystko jest dostępne czy w plastiku, czy w żywicy. Natomiast y, torsy i nogi, które mają poprawione proporcje, możecie wziąć od Tortuga Bay Studios i gotowe modele wyglądają osom. Awesome. Mm -hmm. No właśnie, chyba stamtąd tam chłopaki pokazywali mi model. Mm -hmm. Tortuga Bay. Myślę, coś z, z żółwiem się bo wiem, że to niekoniecznie. No bo to jest po hiszpańsku: La Tortuga to jest tak? Aha, to, to dobrze mi się kojarzyło. No dobrze, także dziękujemy, zapraszamy do następnych odcinków jak będą się pojawiać, no i może e, potem jak chłopaki poglądaliśmy, tutaj pogadaliśmy o Song of Ice and Fire, może się też skuszą na jakiś starter. No już przeglądaliśmy, ale no ja jestem troszkę jakby zniechęcony tym, że na żadnym z trzech sklepów internetowych i na Allegro, nie było startera dedykowanego dla House Stark. I czy jesteś pewien, że był osobny, czy, Dopiero czy to mają, jest tylko w tym Albo mają podle? wyjść, zapowiedzieli, że wychodzą, albo Aha. teraz. Poza tym musisz wziąć pod uwagę jeszcze, że z tego co wiem, że one wychodzą w języku polskim, więc to jest takie mało opóźnienie. Ale mogę no się tak. dowiedzieć. Okay. Dowiem się i ci, i ci dam znać. No bo tak, jeżeli bym miał brać ich, ewentualnie Targaryenów, po to, żeby zrobić mongolską armię do Traków, tak, na konie. To Ale to jest... prędzej Starków. Ja bym może ten House Beration wziął. Ja no. zawsze kartu. lubiłem jelenie. <głos> <głos> nie, wiesz co, całkiem ten zielony na, na tych stalowych zbrojach. Fajnie wygląda te, te, te tabardy zielone. Może jakimś tak inkiem to pojechać czy coś. Nie? Wiesz co, mam trochę zielonych yy, kolorków, które sobie kupiłem do jakichś Pierdół, zamy. więc Laki one zamy. wiesz nie mam wiesz mam całe mam całe, nie wiem 3 czy 4 puchy zielonych farbek których używam do jakichś malutkich detali tylko więc hmm. może bym w końcu troszeczkę pociągnął w, to, w tą stronę Poza tym rzeczywiście te hełmy z tym porożem całkiem wiesz fajnie wyglądają hmm. Natomiast to jest opcja, którą, na którą bym się zastanawił gdzieś może po sezonie wakacyjnym, bo wiadomo teraz są inne wydatki, więc może na jesień. Hmm. Może A ponieważ coś z, z, ze szwagrem ostatnio graliśmy nawet w Warcry'a, hmm. może następnym razem jak przyjdzie będziemy grać, ten wyciągniemy kamery i nagramy coś. Że będziemy pokazać, że ta gra żyje nawet w piwnicach. Ostatni system GW, w który ja gram od dłuższego czasu. Może w by pograć trochę. No może tak. No. Jak nie będą... Ten, ci... Poza tym wiesz, nawet jeśli będą teraz z Herezją coś robić, możemy kupić podręczniki i grać po prostu na tym, co teraz wyjdzie. Ponieważ gramy i tak w swoim sosie będziemy grać, to możemy lać na wszystkie FAQ i wszystkie ich upgrade'y. Po prostu nara. Mamy podręczniki. O ile zakład, że pierwszego dnia będzie rata, już musiała wyjść. A mogę się z to jestem prawie pewien z tego. Dobrze, moi drodzy, dziękujemy jeszcze raz. Do zobaczenia do następnego razu. Żegnam się z Wami, Zygi. Szwagier i Wincent. na razie. Nara, cześć.